Witam w Fantasmakieria podcastu, grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 310. Ja nazywam się Damian Paluchaka, Dachman i ze mną są Piotr z doktor Judym. Dobry wieczór. Witaj Piotrze i Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Dobry wieczór. E, witam Was serdecznie. E, tak sobie właśnie rozmawialiśmy przed nagraniem, o czym możemy porozmawiać. Chyba jednak narzuca się pewien, pewien temat związany z GDC czyli Games Developer Conference, które, która teraz ma miejsce. Czy ona jeszcze trwa? Czy no już chyba się dziś spęczyła? się kończy, jak dziś nagrywamy, kończy. bo to chyba do piątego. San Francisco odbywa się. Dużo ciekawych takich właśnie rzeczy się pojawiło. Głównie większość jest związanych właśnie z, z stricte takimi bardzo zaawansowanymi problemami, które dotyczą właśnie deweloperów twórców gier, ale też są takie ciekawostki, które które nas jako konsumentów, użyję takiego brzydkiego słowa, interesują. I zastanawiam się, czy, czy śledziliście chociaż trochę GDC. Pamiętacie, że ja tak strasznie nie śledziłem, ale ze względu na, w cudzysłowie, bycie w internecie, to nawet nie śledząc pewne informacje z GDC do mnie docierały. Mhm. No i podsumowałbym to stwierdzenie, że wszędzie widzę wirtualne hełmy. No właśnie, to jest, to jest, to jest bardzo ciekawe, że nawet Valve, e, firma, która by mi w życiu się nie kojarzyła z, z chęcią po prostu wejście na, kad... na, na, na, na, na ten rynek zdecydowała się na taki poważny krok. Doktorze, widziałeś te, te, te zapowiedzi, właśnie te, te, te rewelacje, jeśli na przykład chodzi o, o, o tę wirtualną rzeczywistość i, i hełm helm, helm filmowy czy z War, czyli Tak, zwane VIF? tak widziałem. I to chyba, jeśli chodzi o, o, o parametry techniczne, to jest w tym momencie najlepsza rzecz, jaką, jaką mieliśmy okazję zobaczyć, tak? Bo z tego, co, z tego, co pamiętam, to tam są mhm. dwa ekrany i każdy z nich ma rozdzielczość ponad nie pamiętam 1200 1200 pikseli? na 1800, 1800 pikseli No właśnie tak na że... każde oko A. i r, od i, i frame na nie, to można powiedzieć. 90 klatek na sekundę Tam jest czy tam jest limit klatek na sekundę tak odświeżalność? Czy znaczy to jest takie 90 klatek taki jest po prostu wprowadzone jako Właśnie zastanawiam się bo czy tam w taki, takiego nisa przeczytałem że generalnie Valve no i HTC, z którym Wals, tak. popracuje przy produkcji, przy tworzeniu tego, tego, to, to też jest ciekawe, nie? Że HTC weszło Ta. w współpracę z nimi. Że twierdzą, że oni całkowicie się pozbyli tego, tego, nie wiem, jak to, jak, pierwsza może mi pomożesz, jitter, jak to po polsku jest, jak, w sensie, że takich wstrząsów, czy takiego, czy tak, takiego że rozmazania? Tak, że chodzi o to, że nie ma jakichś, czy, czy, czy jakieś tam rzeczy, które powodują, że y, możesz dostawać właśnie chorobę taką lokomocyjną. I, i, I to jest jakby ten główny element, który nawet o tym Game Newell powiedział, że ich urządzenie nie wywołuje choroby lokomocyjnej, że testowali na różnych pacjentach, w różnych konfiguracjach, w sensie, nie wiem, jakich konfiguracjach, ale generalnie, że testowali i nikt nie miał choroby lokomocyjnej i to osiągnięto dzięki właśnie tutaj, nie wiem, być może właśnie tej wysokiej roczności, ale też chyba przede wszystkim właśnie temu, temu, e, tym te, te, te, te 90 klatkom na sekundę, tej, te, te, te, te, te, te, te, nie wiem, 90 Hz, ja tak, tak to odbieram, że to musi być w te, tak to, tak to z, z tego, co czytałem, to dziennikarze to potwierdzają, przynajmniej ci, którzy mieli do czynienia z tym, to znaczy, mhm. o, ile, o ile wszelkie zabawy z poprzednimi odmianami tych właśnie wirtualnych chemów zazwyczaj kończyły się tym, że kończyły się głównie bólem głowy i, tak. i, i czymś takim, że, że człowiek miał ochotę się otrząsnąć, tak, tak podobno właśnie, to fakt faktem, że, że chyba nikt nie, nie miał tego ustrojstwa na sobie dłużej niż pół godziny, ale hmm. przynajmniej z tego co pamiętam na poligonie i chyba, chyba w drugiej Game'a też pisali, że właśnie że to było za mało że mieli ochotę na jeszcze więc to jest, no to na pewno jest to jakiś postęp w stosunku a, do... A było może wspomniane co prezentowano na tym Steam VR tym Vivie czy, czy jakieś, jakieś wirtualne pomieszczenie czy jakiś, nie wiem, tak, był To było takie plus... rzucanie, tak. malowanie tam był jakiś motyw z pseudo-bitwą która była malutka na ziemi i oni się musieli schylać, patrzeć, się. Y I jakieś y jedno pomieszczenie z motywem z portala, o ile mi pamięć nie myli, jeszcze było. No to proszę, bo y generalnie to rzeczywiście y to urządzenie y y właśnie tylko się do Oculus Rift, no, nie? Oculus Rift, to jest, y to jest y coś, co powstaje już od dłuższego czasu i wiadomo, że za tym stoją naprawdę tęgie głowy, które próbują rozwiązać wiele problemów y y związanych tam czy... czy z jakością wyświetlania ekranu, czy tam z tym opóźnieniem, które występuje, tak? Czyli, czyli jest wiele rzeczy, które, które spędza sens powy, na przykład, nie wiem, Johnowi Karmakowi, a tutaj, prawda, wychodzi Wald, właściwie jak królik z kapelusza wyciągają to wiwę i nagle się okazuje, że to, że to działa. Trochę jak z tymi HoloLensami, prawda, Microsoftu, że oczywiście prezentacja wideo wygląda magicznie, no cudownie, wręcz nierealnie. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nam sprzedają właśnie takie marzenia, ale też dziennikarze testowali. Być może to nie wyglądało tak atrakcyjnie, technicznie, jak, jak na, na, na, na prezentacjach, na, na, na, na filmach, ale, ale też mówili, że działa, że, że ta, ta rozszerzona rzeczywistość no jest jakaś taka, że funkcjonuje w porządku, że, że tam nie ma jakichś większych problemów. Mówi. Teraz właśnie się zastanawiam, czy wejście na, czy tak, nie wiem, czy uważacie, że jeśli Steam e, tak na poważnie zainteresował się tym, e, to oni będą chcieli na przykład, nie wiem, e, nie, wymuszać to jest złe słowo, ale jakby sugerować, żeby gry, które wychodzą na ich e, platformie miały tą możliwość e, e, działania na tym sprzęcie, jakby też dodatkowo... Bo to nie chodzi o to, żeby tylko obraz był wysiadny, bo, bo, bo ten VIV pewnie ma nie być tylko takim troszeczkę rozbudowanym bardziej monitorem. Tam ma być ten... Jest jakiś żyrosensor, tak, żyroskop, akcelerometr, są jakieś laserowe czujniki... Które... Coś bardziej na zasadzie Kinecta działa chyba, który tak. patrzy, gdzie jest swoje miejsce w przestrzeni. Więc to wygląda na bardzo skomplikowane urządzenie. Nowe. No wiesz, no, czy, czy Valve będzie coś wymuszał? W przypadku SteamOSa nie wymusił. Przecież no właśnie, bo... dawno, dawno temu już, znaczy no, dawno, dawno temu, jakiś czas temu, a nie wszystkie gry ze Steama działają na Steam OSie. Znaczy, ja jestem zaskoczony, a to też jest taki kolejny temat, troszeczkę związany z GDC, że Steam postanowił przypomnieć o, znaczy Valve postanowiło przypomnieć o tym SteamOS-ie. Prawda? Nie wiem, czy widzieliście tą promocję, która teraz jest, że wiele gier, które nawet jeszcze nie wyszły, ale które mają być przystosowane do, do SteamOS-a, czyli właściwie mają działać na Linuxie, tym takim Linuxie filmowanym przez Valve, że, że, że rzeczywiście, no nie okej, okay, my jesteśmy tutaj, tu jest oprogramowanie, które możecie sobie zainstalować na, na sprzęcie. Rekomendowana konfiguracja wygląda tak i tak, ale, ale to nadal jest projekt, którego nie zarzuciliśmy, bo był taki moment, prawda? nie wiem, czy, czy, czy, czy wy też tak uważacie, ale, że mówiło się dużo o Steam Machine, a później to ucichło. Teraz znowu się będzie mówiło. Doktorze, wymieniłbyś... Że... Tak mówię, doktorze, żeby, nie wiem... Żeby to rozróżnić. To tak jak, tak jakbym się normalnie ostatnio habilitował czy coś, Nie wiem że... sobie... A. W sensie, bo musimy tutaj rozróżnić jakoś tych Piotrów, ale, ale, Piotr, ale, wiesz, o co mi chodzi, czy, czy na przykład, nie wiem, czy gdyby była taka alternatywa, że instalujesz sobie, nie wiem, że Steam OS jest rzeczywiście dobrym systemem, na którym gry działają na twoim sprzęcie, na twoim komputerze lepiej, czy sobie zainstalowałbyś ten dodatkowy system? Jako drugi system? myślę, że tak. Myślę, że tak, bo... To jednak jest, jeśli, jeśli rzeczywiście ta różnica w wydajności byłaby, byłaby duża, aczkolwiek ja nie narzekam ogólnie na, mm. na sprzęt. Nie pamiętam, kiedy tak. ostatni raz miałem w ogóle problemy sprzętowe, takie typowo pc A Może dlatego, że, że kupuję sobie sprzęt bardzo bezpiecznie, to znaczy mam procesor tak. Intela i kartę graficzną NVIDIA, tak. które są oczywiście droższe niż odpowiedniki konkurencji, ale, ale płaci się za to. Znaczy, ale w zamian dostajesz jakiś tam względny w względny spokój powiedzmy. I na sprawa, że ja też rzadko kiedy kupuję gry w dniu premiery, na przykład, gdzie zazwyczaj jest, wiesz, ten tak zwany Day One Patch czy coś takiego, tak. gdzie tam zawsze się, zawsze się coś, wiesz, wykrzacza mm. albo się coś wywala. Także um, także. I też od, od dłuższego czasu też używasz Steam Big Picture, prawda? Używam Steam Big Picture, tak. Jest to jest to niewątpliwie wygodne, dlatego że w tym momencie mogę sobie po prostu włączyć, podłączyć pada, przesiąść się jak dalej z, z, z fotela na po prostu na kanapę z, z padem i. A jest właściwie bo, bo przy Steam Big Picture wszystko co potrzebujesz do obsługi Steama to jest pad, tak? tak czy są tak, jakieś tak. rzeczy, które wymagają jednak, żebyś podłączył turę? E, wiesz co, nie, nie wiem na ile oni to próbowali w, w, wdrożyć, jeśli chodzi, nie wiem czy sprawdzali w ogóle ze wszystkimi grami, mhm. ale są niektóre gry, na przykład nie wiem, na przykład Skyrim, który, który tak. przed pod uruchomieniem włącza taki, wiesz, swój własny taki launcher, za przeproszeniem e, to ja na przykład, myślą, jego tak. się nie da, jego się nie da na przykład uruchomić spada. Także niektóre takie, takie menu da się, ale to nie wszystkie tego typu okna. Czasami, część z tych okien Steam wykrywa, część nie. Zazwyczaj te takie Steamowe typu, na przykład jak masz, jak masz na przykład Unreal Tournament trzeci, gdzie mm -hmm. masz do wyboru, um, grę lub editor, ale to jest okienko wewnętrzne Steamowe i on je rozpoznaje w, w, w, w trybie Big Picture. Mm -hmm. I wtedy możesz to, możesz tą opcję wybrać padem. Natomiast, natomiast z pozostałymi grami bywa różnie. Nie ma, tutaj, nie ma tutaj jednej reguły, więc czasami trzeba się, czasami się trzeba na chwilę cofnąć do komputera. No. I... Bo się zastanawiam w ogóle też, czy, czy jest jakikolwiek sens instalowania tego Steam a jeśli na przykład nie wiązałoby się to z jakąś poprawą wydajności w grach, bo teraz naprawdę Windows 8.1, czy nawet już niedługo Windows 10, nie wydaje mi się, żeby to były drogie systemy. Zauważ sensie... w ogóle, że mm, mamy taką tendencję, że wymagania systemowe, kiedyś było tak, że z każdym kolejnym systemem one rosły i to dosyć konkretnie, natomiast z tego, co ja patrzyłem jakiś czas temu, to Windows 8 ma wymagania niższe niż Windows 7, mm. także gdzieś się idzie w taką stronę, tak jakby na rękę klientowi, jest taka tendencja, żeby ten, żeby ten system był jeszcze bardziej wydajny i żeby, żeby te słabsze maszyny, e, po prostu żeby walczyć o klienta, tak, żeby... Tak nawet na, na słabszych maszynach dało się to uruchomić, więc nie, ma, nie wiem, czy jest to aż taki sens. Um, no właśnie te, I też się zastanawiam, czy na przykład w takim razie SteamOS będzie wymagany do tego urządzenia, do tego Vive, nie? Bo jak, jak, jak przekonać ludzi do tego, żeby na przykład, nie wiem, korzystali z SteamOSa? I jak przekonać na przykład... Nie Ale zauważ, też że oni są innych... w sytuacji dosyć ostrożni, no. To na takiej samej zasadzie jakby, nie wiem, korzystanie z tego kontrolera Steamowego miało wymagać mm -hmm. SteamOS, a to, to, to też byłby strasznie też. taki dosyć... No właśnie. Ale uważacie, że na przykład to, to, to, e, e, Valve naprawdę myśli poważnie o tym, żeby wejść w tą wirtualną rzeczywistość, że oni coś zwęszyli? Czy to była taka, nie wiem, próba, e, nie wiem, odpowiedzi na przykład HTC mówi, wykładamy grubą kasę, my robimy wszystko, no wy tylko filmujecie to dlatego, że jesteście marką y, ukochaną przez graczy i my wiemy, że dzięki temu y, no, to urządzenie będzie miało, że ono nie... Sp bo jaki jest problem właśnie z, z tymi urządzeniami? Wątpię, żeby y, y, Oculus Rift czy, czy teraz ten Vive i tak dalej, żeby to były takie urządzenia jakby pierwsze, że jakby nie było nic innego. Y, po prostu nic nie miało takiej promocji dobrej, jakby takiej poczty pantoflowej, jak właśnie y, Oculus Rift ostatnio, no i a VIV, no to wiadomo, czy, czy, czy VIV? wiesz, masz jeszcze Morfeusza gdzieś tam No i właśnie wokół. druga rzecz. Tylko problem z Morfeuszem jest taki, że okej, okay, my słyszymy, że ten projekt jest, istnieje, nawet sobie sprawdzałem, jak wygląda sprawa na GDC i nie znalazłem żadnych informacji, żeby ktoś testował na, na GDC to urządzenie, ale pojawiają się informacje o tym na przykład, jak, jak, jakie są tam cechy tego urządzenia, tak, że ma być rozdzielczość chyba jeszcze wyższa, tylko nie wiem, czy to jest traktowane jako właśnie na, na oba oczy, czy, czy, czy, czy na, na jedno oko, ale ma być Full HD, 5,7 cala wyświetlacz OLEDowy, że ma być 120 Hz od, odświeżany ekran i, i jakby, że ma być super niska latencja, czy, czy tam to, to opóźnienie, więc jakby wszystko super, super, super. Ale teraz pytanie, czy ktoś widział tego Morfeusza w akcji poza takimi demówkami, czy, czy coś wiesz, więcej było? Morfeusz to jest mocna pieść w przyszłości, bo oni oficjalną datę premiery przesunęli na drugi kwartał 2016 roku. To mhm. jest półtorej roku tak naprawdę. No właśnie, ja się, ja się bardzo obawiam, że Adel to jest... A ten miał jakąś konkretniejszą datę premierę, czy tak robimy, będzie fajnie? No wiesz, jeśli, jeśli w coś jest zaangażowany Valve, to prawdopodobnie data premiera, nie, no jakby, nawet jakby była, to by nie miała znaczenia bo oni mogą sobie odkładać to na kiedyś sam. To znaczy, no, czy... z, z tego co ja pamiętam, to oni potwierdzili, że to ma wyjść w tym roku yy, i to właśnie też do kompletu z y, tym podstawowym zestawem Steam Machine, czyli gdzieś mm -hmm. tak w okolicy, przyjdzie jakoś pod koniec tego roku, jakiś listopad? Mhm, mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. Coś takiego. No, a Oculus ma jakąś potwierdzoną datę premiery? A tego y może też na jak to się mówi, ten sezon świąteczny, czyli może gwiazdka. Ja generalnie bo... dzisiaj widziałem na Twitterze jakichś tam mądrych ludzi, którzy się wypowiadali, że z tego co widzą, to Oculus się spóźnił. To znaczy, czy to Morpheus, czy to, patrząc na teoretyczną specyfikację, no. czy Vive w testowaniu, yy, są dużo dalej niż jest na to chwilę Oculus. No właśnie, o którym to... wszyscy od dwóch lat mówią, bo pierwszy, no tak, ten, bo... pierwszy Kickstarter był którym w 2013 roku? Mhm. Bo jedyne, co jest na rynku teraz, to jest... Znaczy na rynku, bo to nawet nie można mówić, że na rynku. Na rynku można kupić, tak, można kupić tą wersję deweloperską Oculus'a, ale to jest Ocho, bardzo przysterzała. Kickstarter został ufundowany 1 września 2012 roku. No, no to, już to już jest 3 lata. Czasu. 3 lata, no 2,5 roku, no, tak liczyć z grubsza, ale problem jest właśnie taki, że ta wersja, która istnieje, ta deweloperska, ona jest bardzo ciekawym gadżetem, ale na przykład nie da się, nawet jeśli ona działa, na przykład z taką grą jak Elite Dangerous, to rozdzielczość ekranu jest tak no, fatalna, no, nie, nie boimy się tego słowa użyć, że kiedy korzystasz z, tam, próbujesz coś czytać z ekranu, to tego nie widzisz, no nie? Jest, ekran jest nieczytelny, ale oczywiście sama ta koncepcja obracania głowy po, po, po tej kabinie, po tym kokpicie działa i to jest super, to, to, to działa na wyobraźnie, tylko no, naprawdę, no tyle pieniędzy już mają, czy znaczy właściwie no tyle pieniędzy, w sensie po tym jak e, Facebook jest wykupił no to jakby można powiedzieć, że mają nieograniczone fundusze. A pamiętacie może jak się zakończyła wydać już nową wersję. afera związana z przypłankami prawnymi y, batazdy i nie wiem czy Facebooka czy Oculusa. Skoro sprawa uciechła, uciechła to tak naprawdę jeszcze, jakąś. Y, tam... Znaczy można nawet nie doszło do ugody, tylko po prostu jeszcze nie ma wyzna... nie może jest wyznaczona bo ta ta taki procesu, moment, tylko ona jest w przyszłości. Rok, rok temu czy tam kilka hmm. miesięcy temu gdzie o tym było głośno. Bo zaangażowanie się Romero było niezbyt pozytywnie odebrane przez Batazda. Karmaka. Karmaka jest, przepraszam. Karmaka, Karmaka, tak, tak. tak. Zresztą John Romero ostatnio w takim filmie, a to chyba, nie wiem, Piotr, widziałeś, komentował tak, rozgrywkę z. Tak, tak, z pierwszego dnia. to samo siebie na tym, na filmie. Tak, tak, bardzo no to właśnie. Był, bardzo to Rewelacja. Był ciekawy, to w ogóle był tak cykl filmików robiony przez Double Fine, żeby było śmiesznie. To się nazywało Developer Place o ile mnie pamięć nie myli, czy po prostu deweloperzy grają w swoje gry. No i, i to, był, to była taka seria, gdzie właśnie John Romero omawiał historię i różne ciekawostki związane z kolejnymi poziomami w Dumie. Po prostu poziom po poziomie. Natomiast niestety fatalny był tam prowadzący, to było tego się nie, da, nie dało słuchać. Zepsuł kompletnie wszystko, dlatego że mm, przypuszczam, przypuszczam, że go zjadły nerwy. Natomiast dlatego, nerwy go zjadły we wszystkich odcinkach, dlatego że... Mm, on po prostu non stop potakiwał, nawet zanim Romero zdążył coś powiedzieć. Więc, więc mamy mniej więcej taką sytuację, że Romero coś mówi, a, a ten facet w tle mówi jop, ja, jo, jo. Ja miałem wrażenie, że oni bardzo, bardzo tak sprytnie pomontowali w ogóle te. Wiesz co, wydaje mi się, że w późniejszych odcinkach go wycięli, bo po prostu w, w komentarzach na YouTube facet został zbity w ziemię i zmasakrowany totalnie za to. A więc przypuszczam, że później po prostu starali się to jakoś wyciszać, ale tak czy inaczej, to no tam trochę. Najwystarczy, ja żebym mikrofonu... nie włączył mikrofonu, bo Ale Maru coś tam zebrało, słyszałem. wiesz, zebrało coś tam niestety w tle, także. To świetna, a propos Double Fine, bo teraz właśnie mi się przypomniało, a może nasi słuchacze o tym nie wiedzą, kiedy był kickstartowany Broken Age, który wtedy się nazywał Double Fine Adventure, oprócz gry był też projekt filmu, czy serialu właściwie, dokumentalnego. I on był do tej pory dostępny tylko i wyłącznie dla wspierających, natomiast od chyba początku marca, czy jakoś tam końcówki lutego, jest również, raz w tygodniu pojawia się odcinek dla wszystkich na YouTubie, na Kanału Double Fine mhm. i to jest absolutny must watch. Ja przez to, że nie byłem wspierającym, tego wcześniej nie widziałem, ale pojawiły się trzy odcinki kilka dni temu i nadrobiłem je ciągiem. Bo... A jak to się ra jeszcze raz nazywa? Double Fine Adventure z wykrzyknikiem, tak jak się nazywa tam ten Kickstarter. I masz Aha, epizod pierwszy prostu... epizod, tak. drugi epizod, trzeci. Teraz właśnie widzę, że jeszcze cztery godziny temu pojawił czwarty i to jest niesamowite, że ktokolwiek się interesuje tym, jak wygląda robienie gier od środka mhm. w takich studiach jak tak. Double Fine, czy jak... Cała ta rzecz teraz z perspektywy... Bo to było kręcone na bieżąco, czyli pierwszy odcinek dzieje się w trakcie tego, jak Double Fine wszedł na Kickstartera i Było to kręcone i wiesz, no. widać jak na przykład oni ten, Tim Schaefer widać naciska na Tim Schaefer naciska, na naciska Enter, że zaczyna tę akcję na Kickstarterze i później tam wiesz, sprawdza o, mamy już 30 dolców, mamy 140 dolców, ale numer! To się tak mhm. niesamowicie ogląda z perspektywy czasu. Na przykład to, że po Kickstarterze pierwszy dzień, kiedy oni przyszli do biura, to on usiadł z notatnikiem i zaczął się zastanawiać, jaka będzie gra, którą chcą zrobić. Nie mieli mhm. zielonego pojęcia, w ogóle nie wierzyli w to, że im się uda to sfinansować. Mhm. Też to, że poprosili o 400 tysięcy było absolutnie nierealne z punktu widzenia zrobienia projektu, bo on oceniał, że zrobienie takiej gry to są minimum 2-3 miliony. Ale uznał, że jeżeli poprosi o 2-3 miliony, to absolutnie nie ma najmniejszych szans, że zabrać. Czyli dokładnie to, co powiedział Peter Molyneux w wywiadzie. I tam jest... Tak, tak, w tym wywiadzie dla Eurogamer. Nie, chyba o rok pojpyszczotem. A, rok pojpyszczotem, tak. W każdym razie ten film jest konieczne do zobaczenia. Tam no to jest muszę się smaczków. zainteresować, nie? E, można te... go kupić za 10 dolców, wtedy Aha. będziemy mieli dostęp do tam wszystkich 18 odcinków, które do tej pory się ukazały. Tak Natomiast dobra. raz w tygodniu pojawia się na YouTubie Double Fine Prod, mhm. bo tak się nazywa kanał. Mhm. Bo jeśli ktoś jest zainteresowany takimi e, produkcjami, to jest to taki blog e, gamedev, e, kreseczka, pl, gamedev kreseczka pl blogspot.com e, gamedev i tam wrzucane są różne filmy związane właśnie z tworzeniem gier, wywiady z twórcami, wywiady z, nie wiem, pamiętniki deweloperów, takie, takie różne ciekawe rzeczy. To chyba jest taki dosyć, no nie wiem, nie wiem, może się źle kojarzę, ja pamiętam, że kiedyś wchodziłem na jeden z takich blogów, to raczej słabizna była, dobrze pamiętam? Czy znaczy, wiesz co, to jest, znaczy to, to on, on nie opisuje, czy on, oni sami tego nie kręcą, tylko to jest po prostu przeklejany link, na przykład jeśli na YouTubie pojawia się taka seria, jak na przykład Piotrek mówi, ona jest dostępna, to nam to się po prostu pojawił link. To jest bardziej taki Taki agregator takich rzeczy niż. niż bo tak, jakby... bo tak, tak konkretnie, jak chcesz szukać, no to najlepszym takim tego typu źródłem, już bezpośrednio, bez żadnych pośredników mhm. jest, jest Gama to po pierwsze. To tak. a, a po drugie, właśnie GDC Vault, mhm. czyli ten ich, ta ich niższa skarbnica. Oczywiście tam ten dostęp jest darmowy tylko, tylko w pewnym stopniu, niestety a mhm. większość. Aczkolwiek to też jest tak robione, że niby te filmiki są. W płatnym dostępie, natomiast jakoś tak dziwnie jest, że jak wejdziesz na YouTube i wpiszesz na przykład temat prezentacji, to prawie zawsze je znajdziesz tak. i możesz sobie to obejrzeć za darmo. Natomiast natomiast zazwyczaj prezentacje w PowerPoint albo, albo w PDF-ie są za darmo, lub tego typu dokumenty. Mhm. Natomiast natomiast filmiki są zamknięte. Natomiast no niewątpliwie, niewątpliwie to właśnie GDC Vault jest takim, taką największą skarbnicą konkretnej wiedzy. Na, wybrane, na na konkretne tematy, jeśli chodzi o różne aspekty od, od biznesowych, marketingowych, po, po konkretne etapy produkcji gry. Mhm. To wracając jeszcze na chwilkę do e, e, GDC, e, w końcu pojawiła się oficjalna, ostateczna wersja e, Pada E, e, e, e, e, Steam pada. Jak będzie I... premiera, to, to wtedy będzie ostateczna wersja. Znaczy tak, ale gena... tak, bo do, do pewnego momentu to pamiętam, że pojawiły się różne wersje i on tam się zmieniał koncepcyjnie. Oczywiście pozostała cały czas ta idea tych, nie wiem czy dobrze, wymarłem, heptycznych, tak, kont tych, tych kontrolerów. No, tk tych... tak. tak. NL... tak. I, I to zostało, ale dodali analogową gałkę i reszta wygląda właściwie jak, jak pad od 360. Tylko, że jest ma te, te, te rączki wygięte do góry, jakby do środka, a nie na dół. Te, które rączki? Te, no, te, te boczne. Aha. Takie. One są takie, one są, Te wybrzuszenia są tak jakby nie tak, jak... Poczekaj, nie ciekawe mam, bo jest... pod ręką pada. Ciekawe, Ale wydaje mi się, że tam że to, jest... to bardziej w dół, jakby, a tutaj masz wrażenie, jakby to szło do góry, przynajmniej tak na zdjęciach to wygląda. Ciekawe, czy to jest kwestia tego, że na przykład, nie wiem, musisz mieć jakąś taką drobną różnicę, żeby nie być posądzonym o to, że, że naruszasz prawa nie wiem, autorskie, jakiś, jakiś patent, jeśli chodzi o projekt... Wiesz, tutaj ja, my, ja myślę, że oni też musieli troszkę innymi um, prawami się kierować, dlatego że uh, ten pad ma, oprócz tego, że będzie padem, to ma również mm -hmm. um, robić za, um, nie, za nie tyle za klawiaturę, co za myszkę. A, więc no, tak. tutaj te ułożenie rąk i precyzja tych kciuków musi też być troszkę inna niż w przypadku gałek analogowych. Ale zastanawiam się, jak, jak szybko można przejść właśnie z myszki do takiego urządzenia i, i... Nie czuć dyskomfortu, że coś jest nieprecyzyjne i tak dalej. zostają się. Bo ja pamiętam, jak w pewnym momencie, no może nie było popularne, ale, ale wiele osób na przykład używało zamiast myszek tych trackboli. Uh -huh. I ja miałem sąsiada, to jeszcze stare czasy, 15-20 lat temu, który grał w kontekst Ryka na trackboli. Ja bym w ogromnym szoku, jak, jak, jak, jak dobrym graczem jest, mimo że ma takie urządzenie, takim urządzeniem steruje. Ale wiesz co, ja, miałem też, ja też miałem takiego znajomego. mieliśmy takiego znajomy, do którego jeździliśmy z komputerami na Lamparty, do kamienicy mm -hmm. i on właśnie, on właśnie miał Trackball'a i nas wszystkich rozwala w kueja na Trackball'u, mm -hmm. także... Bo ja sobie nie wyobrażam na przykład, żeby ktoś na laptopie grając touchpadem był. No, no, nie, wyjątkowo no nie, nie, nie, dobry. A wiesz co, to, to może być ciekawe porównanie tak z no ale to musi być to, to, to, to jest być takie jakby też dotykowe, w też heptyczne, tak. Tak, ale to w takim razie musi być dużo lepsze urządzenie. Mm -hmm. Jakoś musi się inaczej troszeczkę resetować, że te, te, te jak, to, jak to mówi się, takie, takie martwe deadspoty, tak, te, czy coś takiego, bo zawsze jak grasz Takie martwe strefy, w sensie, że ci się tak, cyfa, tak? Tak, tak, tak, tak, że to musi być jakoś tak e, przemyślane i na pewno oni nad tym się zastanawiali długo, zanim to wprowadzili, tam pewnie tęgie głowy nad tym myślały. Ale podoba mi się takie urządzenie? Czy wymienilibyście swoje pady o 360 na takie urządzenie? Za dużo wymagasz. Wymieni no, nie. Jako dodatek, tak? Ewentualnie. Znaczy z tego co widzę, to kontroler będzie również w okolicach listopada, mm -hmm. czy października. Kurczę, gdzieś nie miałem napisane przed sekundą. I będzie, ma kosztować w okolicach 50 dolarów. Mm -hmm. Czyli 50 euro. <śmiech> ale to jest... Ale widzisz, bo to nawet nie jest taka duża cena, jak się, jak się na to patrzy, bo jeśli sobie zobaczysz, jak kosztuje na przykład, nie wiem, czy nawet poczciwie DualShock ile kosztuje, 3 ile kosztuje DualShock 4, nie wiemy, to dłuższyk 4, ale ten, ale... Około dwie stówek mniej więcej. Albo więcej. i więcej. Znaczy, ostatnio no, ale kupiłem, ten na kablu, kupowałem tego drugiego, to on kosztował zapecie 150 zł i był kolorowy. O. Jest może staniały. Nie, bo ja ostatnio widziałem właśnie i to są, może tutaj jest jakaś inaczej, ale to są przynajmniej ceny w, w granicach 60 euro. Czyli normalnie one kosztowały po około 200 stówy. Tak, mhm. pamiętam, jak, ale trafiłem chyba na jakąś promocję w jednym z dużych morgatów gdzie były po 159. Tak. To takie kolorowe, tam niebieski, tak. biały i czarny, czerwony. Więc wystarczy, żeby na przykład, nie wiem, nim zdecydował się wejść nie, w taką granicę, nie wiem, 30, powiedzmy, tam dolarów, nie, to, to można przejść na przykład, nie, albo na przykład, nie wiem, w granicę takich 100 zł. Czy mi się wydaje, że ten kontroler będzie alternatywą dla osób, które grają tylko i wyłącznie na PC, a chcą sobie kupić pada do niego? Teraz zazwyczaj sięgają po kontroler tak. do 360. To, Tylko to jest takie one? odwracanie, znaczy, nie wiem, kijem wisły. No, ja zawsze tak myślę, kiedy, kiedy ludzie są już tak zaprogramowani, że ta pamięć mięśniowa, to ułożenie rąk, no, przeważnie jedna różnica tak naprawdę między padami, między 360 a, może PlayStation a Xboxem, tak? Jest taka, że właściwie ten lewy analog jest w innym miejscu, ale wszystko inne właściwie jest tak, tak zaprogramowane, że bierzesz pada i automatycznie niemal wiesz, znaczy, no, wiesz jak go używać. A tutaj, te dotykowe e, e, okręgi, tak, to no, powoduje, że po prostu musi się od nowa uczyć e, kontrolować. I ja nie wiem, że to jest coś niemożliwego do, do, do wykonania, żeby kiełznać takie, takiego pada, ale m, ktoś może też coś dysku, że wie, że nie warto, że, że nie ma jakichś takich większych Wszystko korzyści. Wszystko się rozbija o przyzwyczajenie. Ja całe życie grałem na konsolach Sony i kiedy no. teraz gram na One, to jest mi potwornie niewygodnie. Przecież wszyscy mówią, że to pad do Xboxów jest wygodniejszy i przyjemniejszy niż ten do, do Ale To jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład zupełnie nie mam problemów przedstawiania się, ale ja, ja nigdy nie nie zrezygnowałem z mojego kochanego pada do 360 no nie, do, w grach pc i nawet nigdy mi nie przeszło na myśl, żeby podłączać nie DualShoka do, do PC-a. Ja właśnie nigdy nie miałem żadnego Xboxa, więc nie miałem tego problemu. <śmiech> tak, tak. Panowie, co jeszcze na, na, na, na GDC? takiego ciekawego się pojawiło, no bo wiemy, Ślniki że tam nawet darmowe się pojawiają. Tak, nie przecież. wiem, czy to bezpośrednio na GDC, czy przy okazji GDC. A najpierw Unreal, który jest czwórka kompletnie darmowy, tylko pewnie lojalki będzie się płaciło od wydanych gier. Na prawdopodobnie jak z Unity to można powiedzieć. No ale u Unity nie jest tak strumentatowo darmowe. Jest, jest, jest, Unity jest Unity płatny. To jest inaczej inaczej. To znaczy, um, Unreal miał do tej pory płatną subskrypcję 20 dolarów miesięcznie mm -hmm. a plus 5% e, od e, dochodów od przychodów, Zysdów, od, Tak, tak. Od przychod, nie, właśnie nie pamiętam czy to było od przychodów czy od zysków chyba od zysków większych wydaje mi się, że tam było dolarów. revenue więc to więc to, tak. a, to zazwyczaj się tłumaczy jako przychód, a nie dochód Aha. A tak, natomiast tak. E, natomiast w przypadku Unity tam jest, e, jak na razie jest stała cena tak. to znaczy tam ta podstawowa znaczy, wersja, wersja pamięcznie myli to kosztuje około 1,5 tysiąca dolarów Kupuje się Unity i chyba się dopóźniej dokupuje się dodatkowe rzeczy, które potrzebujesz. Mobilki, tam konsole i tak dalej. Hmm. To znaczy, tak, no bo Unity rozwinęło cały taki, cały taki market, gdzie możesz kupować wszystko od pojedynczych modeli po całe, po całe zestawy. Po, I po, to jest po... chyba też związane z tym, że Unity jest banalnie proste z przerzucaniu się z, jednego, z jednej platformy na drugą. To, znaczy, to, właśnie grę... to, właśnie tak? to właśnie odwrotnie. To Unreal był zawsze bardzo elastyczny, jeśli chodzi o, o portowanie gier w zasadzie natychmiast. Z tego, tak. co masz zrobionego na PC, -cie, możesz od razu zrobić pod, albo pod czy Xboxa 360 czy PlayStation 3, no teraz to pewnie już te ten tak. Ale I Pięknie pokazuje ja ja poprzednia generacja. Nie, wersja znaczy... mobilna też jest, też jest wersja mobilna. Tak? tak, tak bo jakby, ja słyszałem kiedyś, od, że od, Unity jest... się jakby klienta na... jeszcze. Infinity i... Blade jest chyba na, na, na Unrealu. Znaczy, mi chodzi mobilny, o to, że ja nie? słyszałem kiedyś, że Unity jest popularne wśród tych wszystkich takich mniejszych gier indie, dlatego że bardzo łatwo się przestawiać pomiędzy wersją na Androida, wersją na iPada, a wersją na PeCeta. To tak, natomiast nie na przykład wersją na konsolę, mhm. typu w sensie Xboxa 360 czy, czy teraz te nowsze. Mhm. Natomiast z tego co pamiętam, Unreal jest dosyć dobry jeśli chodzi o, o, o porty i jest elastyczny pomiędzy, pomiędzy PC-tem i konsolami. Była tak. też, jest też ta wersja taka mobile, natomiast, natomiast na ile ona jest dobra, to tego już nie słyszałem. Bo w zasadzie wszyscy znajomi twórcy gier siedzą na Unity. Tak. Bo właśnie robią zazwyczaj, zazwyczaj rzeczy na, na komórki albo, albo właśnie na komórki i na pc także. Mhm. Ale widzicie, bardzo ciekawy Unity jest... Unity co... zresztą też się pojawiło chyba na GDC. Piątka, tak. Piątka. Praktycznie równocześnie. Chyba dzień, dzień później, dzień po ogłoszeniu. I chyba CryEngine nowy, nowy się więc. też pojawił. CryEngine to nie słyszałem, ale... Ten ale widzicie, no. bardzo mnie ciekawi w ogóle jak, jak z silnika wiodącego takiego... Nawet śmialiśmy się, pamiętam, na poprzedniej generacji, że właściwie od razu rozpoznawałeś, czy gra jest na, na, Unrealu, czy, na Unreal Engine, czy, czy, czy nie, bo na nie wiem, bardzo się świeciły postacie, czy tam jakieś te... Ale generalnie to był taki uniwersalny silnik Większość twórców. Jeśli chciała wiedzieć, że gra będzie wyglądała bardzo dobrze na obu platformach, tak, na PlayStation, na, na, na Xboxie, to korzystali z tego i, i właściwie wszystko wychodziło na tego chyba i teraz... Łatwo było rozpoznać te gry, które wychodzą na Unreal, bo one tak charakterystycznie świeciły się. To nie jest kwestia samego silnika, właściwości samego silnika, tylko po prostu twórcy korzystali z tych przykładów, które dawno tak. temu pokazywał Epic na swojej demonstracji. One trącą takim plastikiem. Mhm, natomiast natomiast to nie jest tak, że to jest, że tak powiem, wada samego silnika. To są po prostu tak, czy tak, a nie inaczej ustawione materiały mhm. i shadery. Dokładnie, ktoś a po prostu nadużywał. Tak. Engine po prostu się prezentowali, jak i jacy to są mhm. fajni. Nic. Ale widzicie, bo jakie jest problem z tą, z tą nową generacją. Znaczy, to nie jest problem PC, tylko wydaje mi się, że Epic yy, nie wiem, albo przesypia tą generację, albo oni zrezygnowali całkowicie z, z produkcji gier, no bo właściwie wszystkie swoje marki odsprzedali, Skoncentrowali się tylko na, na, na, na tworzeniu tego silnika. Okazuje się, że nikt tego silnika nie tyle, że nie chce, ale go nie wykorzystuje. Nikt nawet nie, nie przychodzi mi do głowy. No właściwie wszystkie gry, które teraz... Yy, pojawiły się na przykład na konsolach nowej generacji, to to, to są silniki używane przez, przez, przez dane studia, jakby ich, ich wewnętrzne silniki, no nie wiem, o ile się nie mylę, chyba Ubisoft korzysta z Dunii, tak? to się nazywa? I, chyba, I to jest chyba w Assassin's Creed i Far Cry'ach. Kto się Dunia nazywa? Matko Boska, to bo kiedyś był taki silnik Dunia, ale to on był robiony przez panów od Ghost Recon, a, a chyba Advanced Warfighter. Tak mi się wydaje, no, że to był z tych czasów jeszcze. Ale, ja to, Ubisoft, mogę się... ale to Ubisoft, więc to może być, że, że to właśnie jest ich. Ja, ja mogę się mylić do tego na przykład, czy... czy no ale tak, ale właśnie teraz sobie szybko rzuciłem okiem na, na Book of Knowledge, Wikipedia. Mm -hmm. I Far Cry 3, Far Cry 4, Dunia Engine 2. Far Cry 2 był na Dunia Engine, uh, Assassin's Creed 2 był Creed na Dunia jest Engine. Unity na Unreal Engine. A, czyli, ale to już jest... Uh, Ten Dunia pewnie jest jakaś... silnik dla Asasynów. Tak. Tak, tak, być może. Być może właśnie yy, i okazuje się, że ten silnik jest, o, yy, pupę od, odbić, bo, bo yy, nie radzi sobie we. No, Chociaż nie wiem, nie, czekaj, teraz patrzę i ten, yy, to, to jest silnik, który, który yy, jest już od jakiegoś czasu wykorzystywany, ten Anvil. No, chyba to nie było tak, że został stworzony przy okazji Black Flag? jeśli chodzi o asasyny, ale może też w innych rzeczach Ubisoft. Wiesz co, znowu musielibyśmy za długo za dużo czasu spędzić <grystanie> Duval, na błogą knowledge. Robienie tak. researchu na żywo jest troszkę tak. Wygarnia, tak. A więc... propos silników, to na pewno Ubisoft ma ten swój mały ale silnik. Za, do, to... Ale zauważyliście po prostu, jak Ray to wygląda. Tak, że, że po prostu teraz... Znaczy, ale tak, ale to jest silnik, powiedzmy, to w gier nie? 2D, więc jakby to, jakby to trochę w inną kategorię podchodzi, ale tak jak wszędobylski był Unreal Engine, na poprzedniej generacji, tak on teraz nie istnieje, bo ja nawet nie jestem w stanie wymienić jednej gry na silniku Unreal Engine. Tak po prostu z głowy. Czy znaczy wiesz, że no z tego, że ta generacja się jeszcze dobrze nie rozpędziła, więc też nie przesadzajmy. No tak, ale, ale można było powiedzieć, że właściwie Unreal Engine był jakby związany z, z pierwszą generacją, bo ja pamiętam, że wiele gier było na, na, na pierwszego Xbox, na no, pierwszego, pierwszego oryginalnego Xboxa no tak, tak. na, na Unreal Engine. Yy, więc jakby nowa wersja oczywiście przyszła, wiesz i zmiotła wszystkich z powierzchni ziemi, że nie, nie szczęki po prostu proszskały się jak zobaczyli Gearsy. I obawiam się, że teraz yy, w Epic nie tworzy żadnej gry. Więc nie ma kto pokazać jakie ten ma możliwości i jak jest świetnie zoptymalizowany yy, Microsoft yy, nie wiem, nie myśli o tym, żeby jakoś specjalnie nie wiem, wykorzystać oni, mi się wydaje, że jak oni będą tworzyć tą wersję nową Gearsów czy jakiekolwiek inne studio, to też to nie będzie na New Engine. Chociaż przyznam się, że jakby okazało się, że, że, że jednak korzystają z New Engine, to nie byłbym tak bardzo zaskoczony, ale chodzi mi o to, że mamy czwartą generację tego silnika, naprawdę takiego potężnego i okazuje się, że ktoś wpadł na pomysł, żeby jednak, no nie wiem, on się nie sprzedaje, to musimy go rozdawać za darmo, żeby ludzie zachcieli go używać. Wiecie co, taki, taki desperacki krok trochę mi się wydaje jest. To. Może Przecież dlatego, no, że tak, zobacz, ta generacja się jeszcze, właśnie mówicie, ona się jeszcze nie rozpędziła za dobrze, więc oni tak naprawdę chyba jeszcze... Roku. No właśnie, ale, to, ale zobacz, zobacz co wychodzi. To generalnie ten, ten rok, jak, jak na razie, to możemy podsumować jednym hasłem. The year we make remasters. Cały czas no, wychodzą tak. tylko i wyłącznie remastery, z czego jeden ja już na przykład kupiłem, ale to później. I pewnie kupię jeszcze przynajmniej z dwa, albo przynajmniej mm. jeszcze z jeden. Ale A. The Order y, 1886, No tak, no, spano, tak, no to, to tak jak Gears of War, tylko że słabsze Tak, on jest, on jest na jakim silniku robiony, Jakieś, też pewnie jakimś autorskim. Jakiś są, tak, bo to bo to ekskluzyw jest przecież, także... No, grafik engine. Właśnie zaraz sobie Rad robię, Engine 4.0. Tak? Rad Otóż. Engine 4.0. A to Więc myślę, że, z... że Rad jest od Radia down. Czyli no więc Otocznie silnik. Tylko, tak, więc po prostu mamy do czynienia z, z, z, takim, z takim podejściem, ja, ja kiedyś to mówiłem, że to jest takie bardzo polskie podejście, bo każde studio e, polskie zaczyna właśnie te, e, tworzenie gry od tego, że robią silnik i, i, i robią ten silnik, który rzeczywiście jest no, fantastyczny, no bo ma jakieś efekty świetne, jak, jak prezentuje się, no e, jak się nazywała ta, ta, ta gra tych, tych o, panów o, wieprzów, o, ta cyberpunkowa taka strzelanka Hard reset. hard reset. Hard Reset. To też oni swój silnik stworzyli najpierw i, i Hard Reset był właściwie taką pokazówką tego, co, e, co ten silnik potrafi. E, a Shadow Warrior też był na ich silniku? Chyba też. Ale Shadow Warrior które? No ich, ich Shadow Warrior. Flying e, ty, Wild Hawks. To a, są... Shadow Warrior, tak. Shadow Warrior, ja, tak. Ja, w, ja w ogóle myślę Shadow Runner, więc nie <śmiech> wiem. <co tego. śmiech> Przestawiałem mi się, bo Cyberpunk, po prostu, wiecie, takie <śmiech> połączenie. E, chy, chyba tak, tak. Ale no właśnie to jest to, że Wszyscy teraz idą, nie wiem, czy to się okazuje, że to wyglądało, że to jest taniej mieć własny silnik? Nie, ale teraz no drożej, drożej. I no musisz no stop ładować kasę w jego rozwój, jeśli kolorujesz tak. na nim kolejne gry, tak naprawdę. Tylko teraz, teraz jaki jest cen, właśnie, e, używania własnego silnika? Teraz wszyscy możemy używać Unreal Engine 4. I teraz tylko jest kwestia tego, żeby ktoś zrobił grę, która pokaże, Jakie są możliwości bo y, ja y, Czy to właśnie jest tak, jak mówiłeś, że pojawiły się Gearsy na Unreal Engine 3 wszyscy otworzyli szeroko oczy i usta z zdziwienie, jakie to jest tak. ładne, niesamowite i to napędziło sprzedaż silnika samego sobie. Ponieważ no tak, teraz y, nie pojawiają się gry robione autorsko przez, y, przez na Unrealu, Odkąd Chińczycy kupili Epic. Tak, tak, odkąd Chińczycy kupili Epic, odkąd jest. nie ma tam wspaniałego... Peter, jak, jest, People Can i tak dalej. Nie ma People Can Co? Jaka ostatnia gra, która się pojawiła, była wydana przez Epic? Znaczy, znaczy oni tam może jakiś tam... Znaczy chodzi mi o ten te, duży coś, tytuł, no... tak? Kto byś mógł porównać z Warsami? Z Gears of War. Wiesz co, jedyny tytuł, który oni zapowiedzieli i e, e, plotkowano... Fortnite chyba, tak? Tak, i plotkowano właśnie, że jednak zarzucili te, te prace nad nim, ale jednak okazuje się, że nie zarzucili no to jest ten Fortnite, tak, ale kwestia jest taka, że ja, ja pamiętam, jak prezentowali ten Unreal Engine, nie wiem, czy to było na E3, czy na jakiś ten, i, i było tak jakieś, uh, jakiś koleś w jakimś płaszczu pokazany, wiesz, że po prostu jaki niesamowity efekt, jak twarz wygląda fenomenalnie, że to wszystko jest na silniku, na żywo, że to nie są rendery. I to robiło wrażenie, tylko że to była pokazówka, to były takie krótki film I do tej pory nie doczekaliśmy się y, gry. Ja nie wiem, że to musi być gra na konsole. spokojnie mogliby zrobić gry na, na pecety. No i, y, chyba będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać, bo jeśli się nic nie zapowiada, nic się nie mówi, no to, o, wiesz, Bethesda nie zrobi, prawda, gry na silnikach NW. No nie mają też swój silnik, no dokładnie. Wiesz. Wszyscy chyba w ogóle czekamy na, na zapowiedź Falauta 5, albo jakiegoś innego, prawda? Tam <grym> Falauta 4. <grym zna> 4 tak. Słuchaj, może być 5 tak. od razu, czemu nie? Nie, bo ja liczę 4 jako, jako New New New Vegas. Vegas, No bo to jest tak różna gra od Fallout 3 pod względem jakości, w, po prostu pewnych elementów, że właściwie, zasługiwałaby na, na osobny. Na numer. osobny numerek, tak, zgodzę się. Zgodzę tak. się. Ale, ale, ja teraz w ogóle w Wasteland 2 gram, czy Wasteland 2, więc, jakby, trochę w klimatach flauta jestem. Podobny, nie będziesz ale... chciał zagrać na swojej konsoli? Ale właśnie, no, widzisz, no to, na czym my się na tym? Wiesz, to jest, to jest kwestia taka, że SteamOS, czy Steam Machines, eleganckie pudełeczko właśnie zrobione tak, że od początku do końca to nie jest jakiś składak, tylko, tylko coś, Zaprojektowane, żeby było małe, eleganckie, pod telewizor, ale jeszcze możesz do kieszeni kurtki wsadzić. Jestem bardzo na tak. Nie wiem, czy właśnie też, y, y, y, mogłem to przeoczyć, czy było pokazywane jakaś taka, jakaś taka naprawdę firmowana przez z przez y, steam, steam maszyna? Maszyna parowa? W, w tych materiałach parowych były, były chyba zdjęcia. Natomiast to, właśnie chyba to nie były zdjęcia, to były tak, to bardzo ładnie to wyglądało. Tak ładne oświetlenie i w ogóle aż. Więc, no, więc chyba to było jakieś. Jakieś rendery, konceptymy. prawda? Z tego, co, co wiedziałem, to chyba były Z2 albo Z3. Mhm. Jak myślicie, ten rok, rok 2015 to będzie rok Virtual Reality? Że, że to będzie właśnie, to będą te kres, 16, to będą gazety? Bo wiesz, w 15 to na koniec roku wyjdzie z tego, co Piotr mówił ten HTC. A zanim one się rozkręcą, ja się troszeczkę obawiam, że Jest już ładnie, mamy o. zapowiedziane, jeżeli podciągniemy pod te jeszcze HoloLensy, to w pewnym sensie zapowiadane cztery produkty które mhm. nie będą ze sobą kompatybilne, bo programy, które będą wychodziły na poszczególne z nich, będą najlepiej działały z konkretnym modelem. I to mhm. jest trochę głupie. Bo jeżeli będziesz chciał mieć pełne spektrum, to będziesz mieć wtedy cztery urządzenia w domu. No to jest, to jest kwestia, wiesz, VHS, Betamax, HD, DVD, czy HD, DVD, Blu-ray. I, I to na pewno będzie kwestia walki o klienta, bo, bo to już nie tylko chodzi o gry. To chodzi o to, żeby wejść z urządzeniem na salony. Tak, tak. po strzechy. Bo to, to ja, ja bardzo często słyszę takie argumenty i odkąd e, Facebook też kupił Oculus Rift, e, Oculus Rift e, czy tam Oculus firmę, e, mówi się o tym, żeby po prostu nie używać tego, nie traktować tego, nie myśleć tylko o tym urządzeniu, jako jak urządzenie do gra. Mówi się o jakichś wirtualnych e, e, w, nie wiem, e, klasach, tak, jakichś korepetycjach, że jesteś w jakimś innym miejscu i tak dalej, i tak dalej, że jakby duże zastosowanie e, z takich z, takich ja bym użył tego słowa przyziemnych, tak? Nie może dla ludzi, którzy się boją wychodzić z domu, nie wiem, mają agorafobię i, i kupują sobie takie urządzenie i, i właściwie mogą mieć, żyć normalnie w wirtualnej rzeczywistości. Taki Woli, e, prawda, ta końcówka z Woli, Jak ktoś pamięta, to wie, o co chodzi. Pytanie brzmi, co będzie selling pointem dla tych wszystkich okularów VR? Co? Będziesz oglądał film tak, że będzie ci się wydawało, że siedzisz w sali kinowej, będziesz miał odtwarzany film na ekranie, a wokół ciebie będzie tworzona sala kinowa No, no jest super sprawa, i to jest przykład, i to jest przykład. <grym> Tylko, że jak z Przenosujesz... chcesz ten film obejrzeć, to co? To dwa, dwa urządzenia. Ale też wtedy się to rozbija o cenę, bo ile na przykład kosztuje taki dobry telewizor, powiedzmy 50 calowy? Nie, nie, wiem, 3000... ostatnio telewizor... nie, ja będę musiał zmienić niedługo, ale to raczej 40 dolarów. Tak, no więc to jest, powiedzmy, że to, jeśli to urządzenie na przykład miałoby kosztować, ja uważam, że to powinna być taka cena, na to jest miało. 300 dolarów. Jakiś taki to... produkt, nie pamiętam, jakieś kilka dziwnych cyferek i literek w nazwie, okulary projekcyjne, które teoretycznie tak działały, że odpalałeś go, zakładałeś sobie okularki na twarz i miałeś po prostu mhm. wrażenie gigantycznego ekranu przed sobą. I tam z testów, pamiętam, że to nawet w miarę okej okay się sprawdzało, ale jakoś nie stał się to produkt, który wszyscy kupują. No jest to w ogóle też ciekawe, to wracając do tych HoloLensów Microsoftu, już tak kończąc właściwie temat wirtualnej rzeczywistości na GDC, no to podobno ma na Xboxa one powstać parę gier, tylko mi się wydaje, że to będzie trochę jak z Kinectem. Wszyscy tam dostaną to oprogramowanie, te SDK, ich, ich urządzenia, i, i tak naprawdę nic z tego ciekawego nie wyjdzie. Ale obym się mylił, obym się mylił. Co tam jeszcze ciekawego było na, na GDC? No jeszcze czas, już mówiliśmy o Holendersach i tych tam wszystkich wiarach. Mówiliśmy o silnikach. Nie wiem. No, było Piotrze... rozdanie nagród dla Independent Game, coś tam, festiwal. A nawet nie wiem, kto wygrał. Wiem, że nagrodę publiczności dostali od This War of Mine, a wygrała jakaś kompletnie nieznana gra, przynajmniej dla mnie kompletnie nieznana gra mm. o kosmosie. O, proszę. Więc jak e... <grym>, tytułu nie pamiętasz, tego? To jest źle. Ale bo ja pierwszy raz w życiu zobaczyłem ten tytuł. Jakieś mm. Ebona, Edona, coś tam. Bardzo może, że nie ona jest są bardzo to znana ja Ignorantem, ale... Mm. Więc, Ale z drugiej strony też że bardzo się zainteresować. Dobrze, to, to panowie, to zamykamy ten e, temat GDC. Jeśli nie, mamy, nie, nie macie już nic do dodania. I zapytam was e, w takim razie, przyjdziemy do. W co ostatnio graliście? I od e, doktora Jodyma zaczniemy. Piotrze, dawno cię nie było z nami, więc. E, powiedz, co ostatnio e, masz okazję pograć? No właśnie tak się zastanawiam. Mm, o czym nie mogliśmy nie rozmawiać? Um... Możemy zacząć na przykład od jakichś takich mniejszych gier, bo posłuchacze się upominają o, o, o rekomendacje z twoich ust gier właśnie niezależnych, jakichś takich małych indie, czy grałeś ostatnio coś coś takiego. No właśnie tak się zastanawiam. Um, mm, mm, mm, mm. Grałem, przez, ale to dosłownie przez chwilę, w The Swopper, ale to chyba wszyscy już wiedzą, że to jest w miarę tak. dobra gra. Mhm. Bardzo ciekawa gra, logiczna w bardzo fajnym klimacie, ale w zasadzie to nie jestem w stanie powiedzieć za dużo, bo grałem dosłownie pół godziny. Natomiast, natomiast wygląda bardzo obiecująco, muszę do tego jeszcze przysiąść. Mhm, mhm. Ale w, w tym momencie to w zasadzie jest chyba jedyna gra, niezależna do, jakiego, do której miałem okazję przysiąść. Aha, przepraszam, grałem jeszcze w Sir, You Are Being Hunted, ale to już nie jest nic nowego. Ale ja nie słyszałem o tym. To wyszło ale... już ostatecznie to jest jeszcze. Tak, już... To, już, to, już, to, już, to już jest wersja 1.0 okay. nie pamięć nie myli. Natomiast niestety nie działa na padzie, co mnie zasmuciło. Znaczy działa tak, jakby chciała, a nie mogło. Generalnie lepiej się gra w to na klawiaturze i myszce. Mhm. Pierwszy moment jest bardzo dobry, znaczy pierwszych paręnaście, paradziesiąt minut. Natomiast rozgrywka jest niestety trochę zbyt mało rozmaicona. Znaczy, po prostu się Non-Stop tylko łazi po bardzo klimatycznych wrzosowiskach to wszystko jest generowane mhm. losowo. Natomiast brakuje, brakuje, jakby, brakuje jakby takiego troszeczkę większego nakierowania może na jakiś cel. Znaczy oczywiście musisz tam zebrać, masz masz chyba za cztery wyspy, musisz zebrać cztery fragmenty Aha. czegoś tam i uciec, w czym przeszkadzają ci te roboty natomiast natomiast poza poza takim naprawdę fajnym ciężkim dosyć ciężkawym klimatem to nie wiem, no, brakowało mi czegoś w tych grze takiego, takiego, bardziej konkretnego, prawdę mówiąc. Ale tam, wiem, ten klimat jest ciężki, bo ja widząc wiktoriańskie roboty gentlemanów, to, znaczy, myślałem, to jest takie, że... to jest takie bardzo radosne, tak to niby wygląda, że to jest takie, że to jest takie wesołe, natomiast nie, jest to taki klimat, ja bym powiedział raczej z takich, no nie wiem, mi to się kojarzyło z baśniami braci Grimm generalnie, że zwłaszcza mhm. w nocy i wieczorem, to, to wyglądało świetnie. Co prawda, grafika wiesz, nie jest wiesz, najwyższych lotów, pewnie widziałeś, nie. że... I nawet na najwyższych ustawieniach. Nie jest, poczucie zaszczucia towarzyszy grze? Jest taki, chciałem jest Was zapytać. Za szkucie, tak, bardzo bardzo fajne. A to jest tak jak w Slenderze na przykład? Nie grałem to w Slendera. Ten, ten, taki, ten, nie, bo ten, ten pierwszy Slender to była niesamowita gra, dlatego że ona właściwie miała ultra prostą grafikę, ale przez to, że było ciemno-czarno i była niesamowita atmosfera, też wywoływana przez dźwięki, no to, no, miały się ciarki na skrzydłach, można było wywołać na efekt, nawet jeśli nie, nie, nie, powiedzmy, gra, oceny graficznej nie, nie, nie powalała, ale właśnie zastanawiam się, jak, jak, jak, to, jak, to, tutaj wygląda, czy też, czy też na przykład, nie wiem, ten mało rozmaicenie jest, jest tym klimatem, jakoś zastępione, zastąpione. No troszkę czy... tak jest, znaczy to wygląda troszkę tak, jak, um, tak jakby wziąć, nie wiem, um... Długi spacer w Skyrimie, ale dodać do tego właśnie ten, taki troszkę upiorny klimat i, i, i to, że musisz się jednak skradać i, i musisz, Aha. musisz uważać, żeby, żeby cię nie było słychać, żeby cię nie było widać, bo te roboty są jednak dosyć bystre. Plus musisz tam, musisz szukać trochę jednak tych zasobów, żeby mieć tam, ale mi się nie myli, to tam trzeba, um, trzeba, coś jeść w miarę na bieżąco, nie mhm. wszystkie rzeczy. To, to jest taki dosyć prosty ten survival, w sensie, że, w sensie po prostu grzebiesz po, po domach, po jakichś pudłach część rzeczy jest zgniła, część rzeczy jest lepsza do decyzji, a część gorsza i tak dalej, i tak dalej. A tam możesz nawiązać jakąś walkę z tymi robotami? Czy tak, tylko uciekasz? Tak, tak. Nie, możesz na początku wiadomo uciekasz, natomiast natomiast tu i ówdzie daje się znaleźć jakąś broń, nawet jakiś karabin snajperski gdzieś kiedyś miałem, także, także to niewątpliwie pomaga w rozgrywce. Natomiast oczywiście amunicja kończy się w miarę szybko. Tam jest taki system Boże, ekwipunku, trochę tak jak w Diablo, czyli też zajmuje Ci wszystko poszczególne wiesz, te kratki i ta ilość jest jakby tego ograniczona. I mhm. ja jeszcze raz tytuł, tak przypomniemy i możemy przejść do, do kolejnego. Bo mnie, mnie zainteresowała. Sir, you to. are being hunted. Zaraz ci powiem, ile to kosztuje na Steamie, ale wydaje mi się, że to powinno już kosztować. 19,99 euro. O, to jednak dużo jeszcze. To jest, ja jakiś to jest, hit, hit wyprzedaży pewnie będzie. Tak, tak, tak. Ja to zgarnąłem ja na powiem, pomocy, że to ja muszę. ja, kiedyś w ogóle nie wiedziałem, że to wyszło. Jak zobaczyłem pierwsze zapowiedzi, wydawało mi się czymś wyjątkowo interesującym, ale widzę, że bardzo. za wyjątkiem pomysłu interesującego, to nic więcej tam nie ma. No bo tak. pomysł, że jesteś ścigany przez robotów gentlemanów w klimacie. I to jest w zasadzie wszystko. To znaczy, że brakuje tutaj jakiegoś, tak jak mówisz, brakuje takiego rozwinięcia w sensie, żeby, żeby to był jakiś początek, środek i koniec. O, może tak. Może dlatego, że to jest wszystko jednak generowane proceduralnie, natomiast natomiast, tak jak mówię, zabrakło tutaj jakby jakiegoś takiego, jakiejś takiej bardziej ścisłej że jest wizji. mechanika, ale brakuje, brakuje Bawisz, historii, się, bawisz tak? się mechaniką i, i całe otoczenie jest generowane losowo, natomiast um, właśnie zabrakło czegoś jeszcze, żeby to, żeby to było tak. troszkę bardziej skupione na, na, mhm. na jakimś przebiegu. Tak. A czy widzieliście taką grę, e, s, ona jest chyba w, w, w wczesnym dostępie, e, jest jakieś alfa chyba, też dostępna, Stranded Deep. Taki Robinson wyspie z... Z... Z... Z... Z... Z... z bardzo ładną grafiką. Gdzie tam tak. na wyspie, musisz sobie poradzić. Trochę elementy jak z Minecrafta, bo odkąd Minecraft naprawdę zawojował świat, właściwie wszystko... Cały wszystko gatunek te... się pojawił, takich survival games. Tak, tak. I to jest... Ja przyznam się, że osobiście nie grałem, ale spędziłem taką dłuższą chwilę patrząc, jak ktoś grał na Twitchu. Ja czekam na I... wersję 1.0. Tak. I... Bo to jest relakses w dalszym ciągu. Tak. tak to chyba bardzo ładnie nawias. wygląda. Ma świetną grafikę. W sensie... To nie jest może, w, nie wiem, Crisis pod tym względem. Ale, ale to tak też wygląda nie, jest... Troszkę. Ale to nie jest Minecraft. To jest <laughs> Minecraft, czyli to nie jest. Crisis tak. Ona, ona, idzie w, w realizm, w realistyczną grafikę, nie, nie, nie w, w, jakieś tam ab, abstrakcyjne kwadraty i piksele. I naprawdę bardzo sympatycznie to wygląda. Zresztą jeszcze taka jedna, taką jedną grę widziałem też z podobnego, tego e, e, klimatu. To nie, nie The Forest. Nie, coś, coś, e, musiałem zobaczyć. Ale w, może widzieliście, jak Wam opiszę, przypomnijcie mi tytuł. Generalnie chodziło o to, że zaczyna się od tego, że rozbija się statek kosmiczny gdzieś na środku, nie wiem, oceanu czy morza i ty w jakiej kapsule ratunkowej się budzisz i właściwie cała ta gra polega na tym, że nurkujesz no, tam właśnie po, po, po całym, y, y, y, y, y, pod wodą, tam y, w, w, zbierasz jakieś, jakieś różne rzeczy, których później budujesz kolejne elementy. I co też jest w takim pamięta. momencie? Mam wrażenie, że to widziałem gdzieś, ale jak to się nazywa? Gdzieś na rok Paper ja się zapewne. Ja zdaje się widziałem właśnie rozgrywkę na, na, na Giant Bomb. Oni tam chyba w jakimś tam, yy, yy, nie w Quick Look, oni mają taką, taką serię Unfinished chyba się nazywa, gdzie, gdzie wszystkie gry, które nie są właśnie w tej wersji 1.0 yy, yy, są prezentowane. I naprawdę yy, to świetnie, świetnie wyglądało, dlatego że... Yy, też nie miało takiej prostej grafiki. W ogóle tam jest taki e, e, motyw, że widzisz ten statek rozbity. To jest potężny, jakiś taki e, e, kos, e, naprawdę duży statek kosmiczny. On się gdzieś tam unosi, ale jest ogromny ale nie może do niego dopłynąć. W sensie on jest w jakiejś takiej dużej odległości, ale chyba w, w ciągu tych 45 minut czy godziny, w której grali, to udało im się na przykład zbudować z tych wszystkich elementów taką większą łódź pod wodą i to taką naprawdę wielką. I można też po tej łodzi chodzić normalnie w środku. No nie jest to poziom oczywiście Star Citizen'a, mhm. ale, ale, ale, ale to sam fakt, nie? że jest taki, taki trend na tworzenie właśnie gier takich takich survival, ale bez słowa horror. Jakby ten horror może oczywiście tam istnieć. No bo ale ogólnie o to, też że... taki trend, że robienie survival FPS-ów z zombiekami, to nie wiem, czy, nie wiem, czy zauważyłeś, ale to po prostu jest wysyp tak. takich gier. I tak, to... tylko, że odchodzi się od tych zombiaków, bo, bo okazuje się, że tak naprawdę prawdziwym zagrożeniem w takich grach, szczególnie jak one są gdzieś na otwartych serwerach, to są inni gracze, którzy, którzy dają ci większego, no, więcej powodów. A, znalazłem tytuł. Subnautica się nazywa. Okej, w, w ogóle nie słyszałem. No ja pamiętam, że sob, ale nie chciałem zgadywać, właśnie te Subnautica i to jest to jest też właśnie w wersji jeszcze tej early access, jak to się ładnie mówi i i pewno no można pograć, jakby ta mechanika jest, oczywiście brakuje so, no jakby dosyć oryginalne, nie, nie że nie wszystko pod wodą się dzieje, bo, tak, rewelacyjnie to wygląda, jest jest przepiękna grafika. No i na początku e, tak jak patrzyłem na na, na, na, na na tą rozgrywkę, to ona mi wyglądała jak Endless Ocean Zui. Tylko Endless Ocean ma dużo prostszy świat, jakby nie masz tak rozbudowanego oceanu, nie możesz nurkować. No. Chyba wszyscy tutaj, w tym album tak mi się wydaje, że w większości graliśmy w Assassin's Creed tego Black Flag. Jeśli dwie trzecie to jest większość, to tak. No jest. To, to tak. W Black Flag też jest rewelacyjnie zrobione nurkowanie. Ale no no ja widziałem, przepraszam, widziałem ten znajomego na tak. PS4. Ja uwielbiam po prostu e, oceany, się... nurkowanie pod wodą. tak wiesz chyba O ile się nie mylę w Underworld, Tomb Raider Underworld, tam jest ta, cała też taka sekcja właśnie pod wodą i tak dalej. To jest super wygląda. I teraz ktoś właśnie zdecydował się, że mi taką grę e, podobną e, też pod wodą i, i, i ta koncepcja mi się bardzo podoba. No jest. A jest, jest, bo Piotr powiedział o tym, że jest wysyp gier zombie multiplayer, ale tak naprawdę poza Daisy i poza tym H1Z1 to jakoś. Wiesz co jest, jest w życiu, chyba. Rzeczy. Znaczy z takich, z takich rzeczy, które są skończone i w miarę grywalne. Tak, natomiast. Um, znaczy, ja, bo tam mam ja jest taki. Rust, ale to jest chyba taki bardziej Minecraft niż. Tam, tam, typowy. Tam jest, tak, tam jest taki bardziej crafting. Natomiast to, to my wszystko mówimy o takich grach, um, o takich grach, które są w miarę skończone i zrobione tak. i, daje, i są, i są je, jako tak ogrywalne, niezależnie od tego, hmm. czy są nudne czy nie. Natomiast um, um, niejaki Jim Sterling prowadzi swój własny kanał na YouTube i on ma po prostu. Um, on uwielbia, on się lubuje w wyszukiwaniu naprawdę najgorszych i najbardziej syfiastych gier takich um, z zombiakami, tak? W ramach właśnie Greenlighta, czy w ramach Aha. Early Access. Um, I nie, to niezależnie, że tak powiem, od, od, od tematu. Natomiast, natomiast generalnie ma ten, ma, ma dryg do wyszukiwania właśnie takich gier właśnie między innymi z zombiakami. Um, dosyć dużo się tego pojawiło. Nie, nie rzucę wam teraz tytułów, chyba że, no nie wiem, może uda mi się znaleźć jakoś tak na szybko, ale to jest, ale to jest po prostu wysyp. To są oczywiście gry zrobione gdzieś tam, wiecie, trzy wielkie lokacje z jednym modelem zombiaków, który nawet nie biega, tylko się, tylko się tylko sunie po ziemi, bo nie ma zrobionych animacji i to na przykład kosztuje 19 90. Nie wiem, nie wiem, co mnie bardziej przeraża, że ktoś takie gry kupuje, czy, nie, chyba nic bardziej mnie przeraża od tego, że A, ktoś to kupuje. Wiesz co, ale, ale przeważnie to są gry tworzone przez ludzi, którzy mają jakieś, nie wiem, zarabiają w jakiś inny sposób więc jak oni tworzą taką grę, to jest raczej taka odskocznia i jakby się okazało, że odnoszą sukces, to oczywiście mogliby porzucić swoje nudne, normalne życie gdzieś w korporacji i, i, i tworzyć gry, ale to... Wiesz, co, wydaje tak, mi się, że to się, to się nie zanosi, to znaczy to jest, um, przynajmniej tak patrząc po jakości tego wszystkiego, to to wygląda raczej na coś takiego, że po prostu ktoś słyszał, że fan. można robić... Tak, że ktoś usłyszał, że można zrobić gry i tego typu, i tak. ponieważ zębiaki się teraz sprzedają, to, to zróbmy coś takiego w ramach early access. może ktoś to kupi, może nie. Nie dokończmy tego, ale jakaś tam kasa no bo, się z tego Tak zganą. jak jakieś 3-4 lata temu był wysyp gier podobne do Minecrafta. Ale jak się zastanowimy, no nie, jak sobie tak zróbimy, to przecież dużo gier wyszło z y, skończonej, przykład ostatnio, no Dying Light. Tam nie, no, ale jak... mówię ci, mówimy to zupełnie, to jest zupełnie nie ten poziom, tak? Spójrz sobie na taką gierkę jak na przykład Damnation City of Death, bo jest taka nazwa, albo nie wiem, um, co to było ostatnio, Girl Amazon Survival, o, hmm. bo to, to, to... nazwy zachęcają. Tak? Nazwy, już hmm. same nazwy zachęcają. Um, I ta takich hmm. rzeczy, takich w zasadzie podpuch jest hmm. cała masa. Ale, to... no ale panowie, chcielibyśmy na przykład, nie wiem, powrotu nazistów? Oczywiście, ja bym że chyba tak. chciał. Ja bym chyba chciał na po, taką będzie, porządną, to... zrobioną z z jakimś rozmachem drugą yy, wojnę Światową. Bo jest, naprawdę jestem gotowy na powrót. A widziałeś ten, widziałeś zwiastun ostat... najnowszego dodatku do Wolvensteina. The blood Moment czy jak się nazywa? Tak, blood, old, old Blood, Old Blood. Old tak. Blood, przepraszam, The Old Blood. Tak, tak, tak, że to ma być jakiś samodzielny dodatek. Yy. No i dobrze, yy, że samodzielny, z... bo mi się nie chce instalować znowu Wolvensteina, bo on zajmie 40 giga. Ale Wolfenstein to jest jedna z moich ulubionych gier 2014 i powiem, że ja bym chętnie jeszcze Blaskowicza w jakiejś takiej historii podobnej e, zobaczył, więc e, ja nie wiem jak to z tym będzie tym, tym, czy ten Old Blood to nie będzie coś w rodzaju tego, tego e, Blood Dragona z Cry 3. Nie no, aż taka konwersja to chyba nie jest natomiast... E, czy, mi... Nie, to jest chyba po prostu to samo, tylko że więcej w innym, w podobnym klimacie Czasem no ma... z tego co widziałem to, to ma być jakiś prequel tak jakoś, że to się mhm. dzieje niby przed tym? Tam fabularnie Blaskowicz zostaje wysłany, żeby zdobył miejsce, gdzie jest szyfra z Intra. Czy jest Twierdza z Intra New Order. Mhm. Mnie się generalnie to... bardzo podobało to, podobał ten zwiastun, dlatego że po pierwsze są, jestem taki font bardzo ładnie kojarzący się z klasyką kina grozy. Mm -hmm. a, a, tak, po drugie, tak, tak. a po drugie... Takie lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte. Tak, tak, tak, tak. A po drugie, a po drugie same, same sceny i same kadry bardzo mi się kojarzą ze starym, klasycznym filmem wojennym pod tytułem Tylko dla Orłów. Ta kolejka a, górska klasyka. i tak dalej. No, nie? Klasyka. Wiesz co, że chyba Także... nawet obejrzę niedogobne. Także tak. jestem ciekaw, czy, czy to coś, coś z tego tam będzie. Mhm, mhm. No ale to jest, to jest taka mała pozycja, której, o której właśnie dzisiaj gdzieś tam przeczytałem i... E... Ona wychodzi już niedługo, za jakieś dwa miesiące, tak? 5 maja. Dopiero? Się... Mm -hmm. Dopiero, no. Co, tak no ja to? mówię niedługo, bo jestem przyzwyczajony do tego, że jak coś jest zapowiadane, to zwykle musimy na to czekać dłużej, jeszcze dodatkowo niż ten, bo na przykład taką gram, którą zapowiadali, i mam ogromnego smaka, chociaż się obawiam, czy, czy ta gra rzeczywiście będzie tak dobra, jak obiecywali, to jest The Division. Nie, ale ale to jeszcze też... daty premiery nie ma nawet. No właśnie, więc ja sobie tak mówię, że skoro nie ma daty premiery i tak dalej, to na to, co myśli. się działo z grami otwartymi Ubisoftu nie nastraja zbyt optymistycznie. Ale to jest kwestia chyba tego, że w oni, międzyczasie e, będziemy już trzy znali, <laughs> Nie tej generacji o, z tym silnikiem i być może... Bo widzicie, Far Cry 4 chodzi super na, na PlayStation 4 i dosyć ładnie na, na one. Nie ma, nie ma jakiegoś problemu i, i, i z jakością i tak dalej. Więc teraz jest kwestia tego, jak, jak bardzo różnymi grami są Assassin's Creed Unity i, i Far Cry 4. Co można by jednak zrobić, żeby, żeby jednak można było osiągnąć podobną jakość obrazu i, i, i, i dynamiki no nie na, z, z tą serią, bo no, Assassin's Creed jest grą, która wychodzi co roku, więc oni muszą ten, mają jeszcze trochę czasu, powiedzmy, jeszcze mają pół roku, żeby ten problem Najpierw rozwiązać. się musi rok pojawić na konsolach nowej generacji, bo na PC już się pojawi chyba tam, albo już się pojawił, albo się pojawi tam dwa, trzy miesiące. Więc. Jaki i, rok? No, ten, ten, ten assassin, który wyszedł na starą generację w październiku, czy tam w Rogue. To to teraz wyjdzie na PCT, a na pewno niedługo wyjdzie na konsolę nowej generacji. To jest dla mnie więcej I niż to pewne. może być właśnie ta gra, która, która będzie tą, tym dobrym asystentem. Tym, który wiesz, będzie przy działał. Przeplatane, że dobry, zły, dobry, zły. Tak w ogóle, jak na o grach, które zostały zapowiedziane z konkretną datą premiery, to po pojawiła się data premiery tytułu, na który ja najbardziej czekam w tym roku. Mhm. Najbardziej, najbardziej, najbardziej. Pierwszy wrzesień 2015. Phantom Pain. No, oh. no. To też możemy o tym pogadać, bo... W... Tu zebrało się dwóch fanów. Się się... Tej... Tak, tak, tak. Większość, tak. Uh, teraz zebrała się większość fanów. Ja ostatnio skończyłem ja... Revengeance, mhm. jeśli chodzi o Metal Gear Rising, tym razem. A mhm. Aczkolwiek nie ukrywam, że przyszedłem na najniższym poziomie trudności, bo, to, bo stwierdziłem, że nie będę się męczył, bo ta gra, nie nie męczył. ta gra jest strasznie intensywna. W tym sensie, że ten system walki jest taki... O, strasznie Wycień... Wy... Wy... on jest się bardzo, czuńczyć. on jest bardzo dynamiczny i taki, taki, po prostu krzyczy aż, że to jest ADHD, mm -hmm. a to on jest bardzo dobry, on jest bardzo, on jest bardzo oryginalny, tak, generalnie. Nie. Natomiast natomiast, um, natomiast ta grano, jak pewnie widzieliście, um, ona zaczyna z wielkim hukiem, a potem próbuje prześcignąć samą siebie aż do samego końca. Ja się ja kompletnie byłem... oddam odbiłem i właśnie kompletnie nie byłem w stanie wczuć się w ten system walki i odpuściłem całkowicie. to Bo całkowicie. on jest specyficzny, ten sposób, ten system z blokowaniem ciosów, które jest de facto konieczne, żeby, żeby tam później cokolwiek... Wypro... Trzeba wyprowadzać kontry tak naprawdę, żeby, żeby to robić w miarę szybko mhm. i skutecznie. Um, jest to dosyć, jest to dosyć... No, na początek, ja, ja pamiętam, że też się odbiłem. Mm -hmm. e, do, zainstalowałem te tę grę teraz po raz drugi, mamy już ją oddał, no ja ją kupiłem praktycznie po premierze, także. A dopiero, a dopiero teraz ją przyszedłem. Um, mm -hmm. także. To Ta jest dziś, jest kanoniczna. Ona jest kanoniczna, w tym względzie, że ona sposobuje się w tym uniwersum, chyba czy ona jest nie. taki... Średnio, Średnio nie za bardzo. Średnio nie nie ona za bardzo. Jest, jest jest, różne... się tam później dzieje, nie? bo to jest historia Rodyna po... w czasie pomiędzy trzecią a czwartą częścią. Znaczy trzecią, tam pomiędzy drugą a czwartą częścią. O. Tak, tak, tak, jakoś tak. Nie pamiętam, czy pomiędzy drugą, czy a może to jest już po... W ogóle po czwartej. To chyba jest po czwartej. To jest po czwartej, dlatego że bo Sunny się, tak jest jest super a, Tam jest starsza. Tam jest Sunny pod koniec i ona już jest starsza. To już jest no taka, to to poprzednio... taka 10-12-latka? Coś takiego. Okay. No, no, oni chyba tak. chcieli nazwać tę grę wcześniej po prostu Metal Gear Solid, tylko że Rising. A później zrezygnowali z tej nazwy, nie wiem, być może nie chcieli oszukiwać fanów. <laughs> Jakby to było, wiesz... Coś złego. Nie wiem, ja grałem i... we wszystkie mgs -y i po prostu uwielbiam tę serię, a całkowicie z całym dobrocią inwentarza, z bzdurkami, których teraz ludzie okay. krytykują, że nie wiem, można kupą końską przewrócić samochód. Przecież od pierwszych MGS-ów były takie bzdury i, i mi one nigdy nie przeszkadzały. Nie wiem, łapanie się za siusiaka posągu w czwórce. No tak, tylko chodzi o to, że tam jest też ten taki ciężki Ale zawsze był. Temat. W każdym MGS-ie miałeś strasznie dodat... ciężki klimat momentami, a oprócz tego było pełno japońskich bzdurek. No tak. No tak, ale chodzi o to, że kiedy tutaj mówisz o poważnych sprawach, nie? Nagle pojawia się, wiesz, kolej, który robi w gacie, no nie i bardzo się tego wstydzi, to trochę tak, e, nie no, mówię, słuchaj, że to balansuje że to z tym z tym z tym z tym z miałeś. Najpierw tym się, wyginającą, z tym z tym z tym z tym z jak z jej z tym z tym na jej oczach i zamordowali jej zamordowali tym z tym no, ale to, no tak, no, czyli, ale zanim, prawda, Piotrze, zagrasz w, tę tą najnowszą część, Phantom Pain, no to, no. bo Ground Zero jeszcze musisz skończyć. No, to już ja to ja, na... Temu. A, ja na premierę kupiłem Ground Zero. Nie, bo tutaj, Piotrek i Piotr. To... Obydwaj skończyliśmy i obydwaj kupiliśmy na premierze. O, widzisz. Aha. Aha. Czyli jesteś jakby, nie bo, bo to jest, Prolog właściwie do, do Phantom Pain? Ta, czy, można czy tak, był... może tak powiedzieć. Po wystarczy nie. w sumie dosyć sporo godzin. Ja nie skończyłem tych wszystkich misji pobocznych, które tam były, bo nie do końca mi się, nie do końca mi się chciało, prawdę mówiąc. Tak? Mm. Główna, ta główna misja jest fajna, aczkolwiek nie wiem, czy, czy ty Damianie miałeś do czynienia z um, Metal Gear um, Solid Peace Walker. E, to jest na, ta, ta wersja na PSP, która została później przy, przy, przy, przyrubiona. Przerobiona na tą wersję HD, tak, tak, tak. I prawdę mówiąc, ja, ja, to też, ja też w nią grałem mm. dosyć dużo jeszcze w tamtym roku, um, i tak jak na początku mi się ona nie podobała, z, mm. głównie ze względu na taką epizodyczność, i no, mimo wszystko to było trochę rwane, tak później um, ta gra się przeradza w taki naprawdę fajny symulator uh, bazy wojskowej taki, taki takiego RPGa połącz, trochę połączonego z RPG z takim japońskim RPGowym grindem o co nie każdemu mm. może odpowiadać, ale. Um, tych zadań się pojawia na tyle dużo, że naprawdę ta gra się robi bardzo fajna, nawet ta epizodyczność nie przeszkadza. Mhm. I, I właśnie jestem ciekaw na ile, bo tego w Ground Zero nie ma, a de facto to jest kontynuacja Peace tak. Walkera. No bo i chyba jestem... w, w Phantom fajnie to będzie, bo już. No właśnie jestem ciekaw. Podłączanie owcy do baloniku. <laughs> No właśnie, bo brakowało mi tego, brakowało mi tego, systemu, jak to się nazywa Boże, Fulton System, tak? Tego, tego wysyłania tych kolesi balonikami z powrotem do bazy, to było super. Budowanie sobie całej swojej armii. Tak, porywania ludzi generalnie po to, żeby potem ich przerabiać na żołnierzy, to też było takie etyczne bardzo. Tak. Typowy MGS. Typowy MGS. Nie, za to nie podobała mi się w p Fabuła za bardzo, to była tak naprawdę próba powtórzenia, próba przebicia tej melodramatyczności z trójki. I to nie wyszło moim zdaniem. Tak jakby spróba wytłumaczenia jeszcze po raz drugi motywacji Big um, the Boss. Um, hmm. To wyszło strasznie ulawo i melodramatycznie, zwłaszcza pod koniec i to już była tak już trąciło taką straszną kichą. Ale sama, sama gra jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba ta formuła. Tak jak na początku nie byłem do niej przekonany, tak później bardzo, bardzo. Realnie no dla prawdziwych fanów Phantom będzie Fan się w takich latach, że tam w scenariuszu może się pojawić taka ilość postaci, nie, może się pojawić Grey Fox, który tam mniej więcej w tym okresie Frank no, tak, tak, i tak, tak, Yomi. Tam jest taka ilość wątków, które można wpleść do tej gry, że ja, autentycznie jedyna gra, na którą czekam tak strasznie w tym roku. No Ja się cieszę z, z tego Phantom bo tam głos będzie podkładał Keith Sutherland. Jestem ciekaw, jak on Niestety, się z... zmierzy z tą postacią. Dlatego, że dla mnie Keith Starland to jest jak Jack Bauer. No tak. I to jest troszeczkę inna postać niż, niż, niż Snake, ale z drugiej strony nie wiem, czy na przykład ten, ten Snake nie będzie jednak trochę inny. Wiadomo, uh -huh. że no, Kojima nie ryzykowałby pewnie jakichś takich drastycznych zmian, ale ja, ja pamiętam ten, ten słynny y, zwiastun, który nie mówił, że to będzie gra, y, że, to, że to będzie kolejna część Metal Gear Solid'a. Pamiętacie, takie co on wstaje gdzieś z łóżka, gdzieś się toczy, że miał protezę ręki, czy ta, coś ta, takiego, że w ogóle... to jeszcze wieś... wtedy ma występował z zabandażowaną twarzą. Tak, że to czy po to prostu... inne studio, Moby Dick Games bodajże. O, o, Ale spójrzcie, że chodzi? jedynym, jedynym człowiekiem, zrobić? który w branży gier tak robi, jest Kodzima. Wszyscy inni deweloperzy od momentu ogłoszenia do premiery dostaniesz 700 trailerów, które wytłumaczą tutaj dokładnie całą fabułę i mechanikę, a Kodzima się z nami lubi czasem bawić. Ja tam no oczywiście są... to tak jest naiwne, ale tak chciałbym wierzyć w to, że jednak Hejter będzie podkładał głos i to znowu będzie jakiś dowcip i myk, ale jak dzisiaj nie... zacząłem okay. dużo o tym czytać, to nawet w jakimś wywiadzie mhm. Hejter właśnie mówił, że on miał bardzo dużą garzę za, za voice acting i najprawdopodobniej miał tak dużą gażę, że nawet zaangażowanie Sutterlanda będzie tańszy dla Konami niż, nie wiem jak to jest możliwe, tak powiedział? Ale on tak powiedział, że... Chyba mówił to chyba żartem, że... że Coś mi się tak on, wydaje, bo to jest generalnie strasznie albo skromny człowiek. Razy, z trzy tak. albo z cztery razy potwierdził, że miał gigantyczne... Chyba, że to była taka ironia, że miał tak dużą garżę, że wolał już wziąć w Tatrlandę, ale... być, ale... Z, z, tego, co, z tego, co żeby... kiedyś był chyba z nim wywiad na jakimś kanale YouTubeowym, dosłownie tak. za dwa miesiące temu, czy może trzy. Hmm. A, I ja, pamiętam, że on mówi, że mu było dosyć przykro, bo nawet mu nie powiedzieli o tym, że... Tam sobie, tak. ja, że tak. niestety w tej części. My się nie wydaje, że... Niestety, nawet ci popularni aktorzy typu Nolan North, aktorzy głosowi, albo Troy Baker, oni na pewno nie zarabiają jakichś niesamowitych kokosów i, i tak jak na przykład ks, gry z serii GTA, no te postaci, szczególnie teraz, kiedy te twarze są niemal wzięte, znaczy no nie ma, one są wzięte, tak, zeskanowane i to są twarze tych bohaterów, tych, tych postaci wrzucone do, do, do świata gry, nawet ci ludzie nie zdają jakichś kosmicznych pieniędzy na, y, y, za tą pracę taką, y, którą włożyli, porównywalnie, nie, I tam była jakaś gwiazda, to ona by wzięła 20 razy tyle, 100 razy tyle, i tak sobie myślę, że oni chyba to robią, po prostu jeżdżą na jakichś konwentach i gdzieś. No wiesz, tego co książki, z tego co jakieś, nie wiem, jeśli, jeśli śledzisz na przykład to, co robi Troy Baker, to on to w ogóle jest, niedługo lodówkę otworzysz i ją stamtąd wyjdzie, tak. bo on już gra w tylu produkcjach rocznie, a on oprócz tego ma zespół i normalnie jeździ w trasy koncertowe, także wiesz. Także on się Ma alternatywę, i troi... tak. Plan tak, B. Tak, dwoi się i troi, no. Zobaczy to na przykład taka popularna aktorka jak Jennifer Hale. Mhm. Ona grywa zarówno w takich właśnie wielkich produkcjach, jak na przykład Bioshock Infinite czy, czy, czy Mass Effect, mhm. ale na przykład pojawia się w takich mniejszych produkcjach, jak, jak to jak niejakie Republik. Tak, mhm. No to przecież była gierka też finansowana na Kickstarterze. Malutki tytuł, także przypuszczam, tutaj Garza była niewielka. Słowna też David to... Heiter podobno pojawia. Charytatywnie. Także, także... niewykluczone nie całkiem. Ona pracowała na przykład również dla tej, dla... Bo, bo chciałem coś powiedzieć. Jak się nazywa ta pani? Boże. Feminist Też, Frequency. Aha. E, tak, oni to Sarkisian. Boże, jak ja mogę nie pamiętać takich rzeczy. Um... Wypierasz sobie no wiedzę o dawno nic nie widziałem. O równouprawnieniu. Dawno nic nie zrobiła i może dlatego. Mam ją w, w tym oczywiście tutaj na pasku. Myślę, że to jest efekt YouTubie, ale... tych pogróżek. Co, co? Aż to jest efekt pogróżek? Efekt pogróżek? Nie, na szczęście, nie. Na... Nikt mi jeszcze nie groził. Hmm. Aha. <laughs> <laughs> no tak. Jestem to, za mało ma... popularny. Chyba muszę założyć kapelusz. W ogóle ciekawostka. Y... Stare w generacji nie umierają. E, na przykład Phantom Pain ma się pojawić na PlayStation 3 na 360. No bo wiesz, Fox Engine był zrobiony tak z założenia, żeby działał na obu, obu generacji. No, tak, tak. Mhm. Ale ja życzę, żeby zdechł jak najszybciej. Bo jednak... Oj, ty to jesteś. nie Słuchaj, ja uwielbiam mojej PlayStation jak, jak dowiaduję się, że Mad Max będzie tylko na nowej generacji, bo to już padło, To jeszcze jakiś tytuł w ostatnich dniach został ogłoszony, że nie będzie na poprzedniej. Nie, nie pamiętam. To jest tylko to i wyłącznie powód do radości, bo wiesz, nowa generacja jest już półtora roku, czy nawet jeszcze dłużej mm. na rynku i warto, żeby już się zadomowiła, a zawsze dzielenie gry na stary i nowy system wydaje mi się, że jest kosztem no tego tak. nowego. Tylko widzisz, bo to jest kwestia bo tego, że mamy, jest Sony, mamy Sony, które zawsze dawało taki długi ogon tej starszej generacji. No PlayStation 2 pewnie do tej pory gdzieś tam w Brazylii chyba jeszcze sprzedaje. Chociaż tutaj FIFA 15 tam, wychodzi pewnie na PlayStation tak, 2. Tak, bo tam bo tam w ogóle w Brazylii są takie cła na konsole, że tam, że my możemy dziękować za te nasze niskie ceny, bo tam chyba konsola przez właściwie te, te wszystkie cła kosztuje około 2000 albo i więcej dolarów, więc tam PlayStation 2 na pewno jeszcze króluje, ale Microsoft z oryginalnym Xboxem, no postąpił no jak, jak rzeźnik, podciął gardło i koniec, nie? Nic ma nie być więcej. Ostatnia chyba gra, która wyszła na, na Xboxa, którą ja pamiętam, to chyba był Half-Life 2. To ja pamiętam, no, na pewno zeszłam jeszcze jakieś, wyżo, jakieś takie małe popierdółki, pewnie Fify wychodziły i jakieś tam e, Madeny przez, przez pewien okres czasu, ale, ale to był koniec. A tutaj chyba Don Matryx strzelił w stopę Microsoftowi, bo powiedział, że jak ktoś nie chce mieć połączony z internetem cały czas, to niech sobie kupi 360. Tak, tak. No i oni teraz muszą się tego pilnować, że musi być ta 360 na rynku. Wyszła tam kolejna ta wersja, chyba 360i, e, e, tak się nazywa, taka bardziej kwadratowa. Jeszcze troszeczkę mniejsza, bardziej kwadratowa. Nie wiem, czy ona jest wszędzie dostępna. Ja w ogóle nie, tak. nie miałem o tym żadnego pojęcia. Też nie wiedziałem. Ale to ona, już wyszła w te... ona była zapowiedziana tak, jak było TV, TV, TV, TV zapowiedziane. Tylko tak przy okazji. Ona już miała być wtedy dostępna, tylko chyba jakoś w wybranych sklepach. Teraz e, wszędzie można ją dostać. No, a a z PlayStation 3, no, ona się będzie długo trzymała, bo jak sobie patrzymy, co jest w ofercie plusa, prawda? To większość jednak gier jest na PlayStation 3. Trzymasz dwa tu, dwa I tu, i dwa tu teoretycznie. I to są duże gry, no. Nie wiem, e... nie wiem, czy chcecie coś jeszcze dodać do Phantom Pain? Możemy przejść do kolejnych gier, które graliśmy. Możemy, no możemy w Phantom Pain chcemy do zagrać dopiero. W Phantom... Tak, w Phantom Pain dopiero tak. chcemy zagrać, biorąc pod uwagę, że Grand Zero bardzo ładnie wygląda na PC-cie, świetnie chodzi. No w ogóle, wszystko jest piękne. Tak. No. E... Mało, mało, mało zajmuje, skrymusze. dużo czasu można grać. <śmiech> tak, tak. Pozdrawiamy, Kojima-san. No, za też sprawdziłem. Przecież tak zajmuję zajmuje ledwo 3 giga, ona jest naprawdę tam, jest, tam jest co robić. Tak. I wygląda tak. ślicznie. Mhm. nie wiem, właśnie w plusie wyszedł ten dużo ciekawych gier i to jest właśnie taka, taka motywacja, żeby tej konsoli nie chować do szafy jeszcze mała drama um. była związana z plusem no właśnie, że tak do ostatniej fili ale wiecie czemu znaczy, to są nie? oczywiście moje spekulacje, ale domyślam się, że może coś za tym stać a więc w plusie dostaliśmy na PS3 bo tam... Sherlocka, Holmesa. Sherlocka Holmesa tam Oli Oli, bo on jest chyba Counter i Counter Spy, która też jest chyba pod ale w pasku adresowym nowej oferty mm -hmm. PlayStation Plus był jakby Dishonored. I mm. wieść gminna niesie, że dlatego tak późno został ogłoszony Plus, bo po prostu Sony cały czas dyskutowało z Betezdą, żeby to był Dishonored, tylko przez to, że się nie dogadali z Betezdą, do suma summarum musieli zrezygnować z Dishonored i na jego miejsce mm -hmm. wskoczył Sherlock. Ale jeszcze w pasku adresowym nie ma. Ale ja się bardzo z tego cieszę, dlatego, że Dishonored to jest gra, w którą, to jest tak dobra gra, że wszyscy, którzy cenią sobie dobre gry, już dawno nią zagrali. Uh -huh. I, I naprawdę, no, ludzie, którzy powiedzmy, są tak, tak lajtowo traktują gry, że czekają na przykład tylko na gry z plusa, żeby w, w, grać, tak? To, to, to nie wiem, czy by docenili po prostu Dishonored. Na pewno by no, nie wiem, musiałbym zobaczyć, jaki na przykład był odbiór Bioshock By Infinite na, na plusie. on no, był w plusie się bardzo cieszyli z tego, że wyszła trzy plusy. Słuchajcie tak, ilekroć tak... jest opowiadany jakiś duży tytuł, taki jak Bioshock, czy taki jak byłby Dishonored, to generalnie ludzie mówią, wow, ale super, ale numer. I zawsze nagle okazuje się, że pojawili się też ludzie, którzy nigdy w to nie grali. No tak, ale wracając właśnie do tego, co, co jest w tej ofercie, to yy, jest Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Tak. I ja jestem zaskoczony, jak dobra, jak ciekawa to jest gra proszę tutaj parę z za góry wirtualny, kto gra w tą, ja. słyszałem tylko dobre recenzje, przeczytałem, mm. niestety, niestety, nie miałem okazji. Ja pamiętam, że ona technicznie chyba nie była tak bardzo dobrze zrobiona, a... Wiesz, to technicznie to rzeczywiście na PlayStation 3 ona ma, ona kuleje, tylko to jest przygodówka, znaczy, to, jest, to jest... To nie jest taki wielki, ja, wielki problem. Tak, to, tylko że to jest przygodówka oczywiście z, z trzeciej osoby, tam możesz przyłączyć widok na, na, na, F, na, na, na widok z oczu, ale to jest, to jest generalnie gra, w której jakby dynamika nie jest, nie jest istotna, więc możesz mieć 20 fpsów, czy tam jeszcze bardziej filmowo, nie, do 15 zjechać i to nie ma jakiegoś takiego dużego wpływu na, na rozgrywkę. Dla mnie to jest taka gra jak L.A. Noir, tylko bez otwartego świata. Że całe twoje podróżowanie... No tak, no całe twoje zwiedzanie Los Angeles w tym przypadku Londynu, czyli przejeżdżanie z punktu A do punktu B, zostało tylko rozwiązane tym, że okay, tryb wycieczka wyłączamy i zostawiamy tylko przejeżdżanie z punktu A do punktu B. Tam był jakiś system Londynu. dedukcji, z tego co pamiętam. No właśnie, Tak, bo gra generalnie to już łatwo się domyślić. Jesteś detektywem przy chodzeniem, który rozwiązuje zagadki kryminalne w, w tam pierwszą sprawę to jest morderstwo jakiegoś byłego marynarza. I nie, nie będę tutaj chodził w szczegóły, ale sam system właśnie jest bardzo ciekawy, bo tak, jak w grze przygodowej podnosimy różne przedmioty, oglądamy je, wyciągamy wnioski, szeroko prowadzi bardzo ładnie posegregowany notes, gdzie, gdzie wszystko zapisujemy, mamy dostęp do tych, do tych rzeczy, ale jest właśnie taki element, który... Bo też są właśnie te przesłuchania, to jest bardzo ciekawe zrobione, że jest bardzo na, podobnym, na podobnej zasadzie jak na przykład w To też dlatego tak, tak mię, że to jest zrobione, że jest ta konfrontacja z, z podejrzanym. Dodatkowo Sherlock Holmes oczywiście używa tego swojego takiego, ja to nazwę szósty zmysł, ale to jest oczywiście czysta nauka, dedukcja, nie? Że on obserwuje całe ciało, no nie czym jakiś fragment, nie patrzy, czy tu jakiś brud pod po paznokciem jest, czy jakaś blizna na twarzy jest, czy na przykład, nie wiem, łata na, na marynarce, czy za krótkie rękawy, coś, co, coś to nie oznacza, więc jakby te, te takie różne elementy wyciągasz z, y, z, y, z obserwacji i później przechodzisz do zadawania pytań i pewne kluczowe rzeczy, na przykład pojawiają ci się jakieś dodatkowe opcje w rozmowie, które wynikają właśnie z, te, z tej twojej dedukcji i w wtedy tworzy ten portfel psychologiczny, wiesz od, odgaduje, znaczy, to nie jest odgadywanie, to jest wiedza, co, co, dany, co dany osobnik robił w jakimś najbliższym czasie albo kim jest i tak dalej, więc to jest bardzo fajnie zrobione. Ale jest właśnie taki element, że z tych wszystkich zagadek, z tych wszystkich, nie zagadek, z tych wszystkich elementów, tych wskazówek, śladów, dowodów, tworzysz właśnie taką sieć neuronów. I przechodzisz rzeczywiście, widzisz jakby taką, takie, takie komórki neuronów, w których pojawiają się pewne kluczowe elementy. Jeśli dobierzesz te kluczowe elementy do siebie, to tworzy się właśnie taki, taka komórka neuronu. I cała zabawa właśnie polega na tym, żeby te komórki neuronów ze sobą połączyć. I to mniej więcej wygląda tak, że jeśli na przykład podejrzany A ma przedmiot, e, który pochodzi z miejsca zbrodni, to, to masz pewność, no nie, że on tam był. Tylko kwestia jest tego, czy on tam był, bo jest mordercą, czy on tam był wcześniej z jakiejś innej przyczyny. Ale już wiesz, że on tam był. Więc po prostu potrzebujesz kolejnego elementu, kolejnego neuronu, który ci nakieruje na, na kolejny ślad. I, I co jest bardzo ciekawe, i to też jest to trochę jak w A, że możesz wskazać niewinną osobę. Tylko to nie jest tak, że to jest niewinna osoba, że po prostu wskażesz sobie, kogo chcesz. Po prostu możesz tak te, te, te dowo tymi, tymi dowodami, e ja nie chcę używać słowa, manipulować, ale interpretować je, tak? Że te poszlaki interpretować, że możesz na przykład, nie wiem, mieć e i motyw, i e na przykład, nie wiem, e jakieś, kolejne, jakieś konkretne informacje, które wskazują ci na tą osobę, ale możesz tak pozmieniać, prawda, e co oznaczają pewne wskazówki, że może ktoś inny zupełnie wyjść i wydaje mi się, że gra po prostu chce, żebyś ty, moral, bo to jest nazwane jest moralną decyzją, żebyś ty tych decyzji się trzymał. i to będzie miało w późniejszej części gry, bo to jest gra jest podzielona, na takie rozdziały, to są właśnie tymi sprawami, Sherlocka Holmesa żebyś te moralne decyzje, które podejmujesz, które, bo kiedy kogoś oskarżasz i nawet te twoje dowody, które ty tak sobie zbierasz wskazują na tą osobę, możesz się okazać, że na przykład coś przeoczyłeś albo coś źle zinterpretowałeś i to może mieć zupełnie inne te i bardzo właśnie ciekawym jest elementem to, żeby jednak nie podglądać, bo tam jest możliwość, na przykład możesz sobie zobaczyć, czy, czy jednak dobrze myślisz, czy, czy nie dobrze myślisz, czy, czy, czy chcesz przewinąć zakończenie i, z, i jednak oskarżyć inną osobę, czy nie. Jeśli się będziesz trzymał tych konsekwencji, to to wychodzi jakby taka twoja własna historia, aczkolwiek ona jest, ona jest liniowa, no gra nie pozwala ci... No wiesz, no jak to przygodówka, bez przesady. Tak, musisz zrobić. No są pewne naprawdę irytujące motywy, bo jest taki moment, w którym musisz walczyć, siłować się na rękę. I całe siłowanie na rękę polega na tym, że oczywiście musisz, jako że nie jesteś super jakimś tam siłaczem, to musisz korzystać z dedukcji podczas siłowania na rękę. I to wygląda na tym, że po prostu przeciwnik twój robi różne miny. I ty musisz rozpoznawać, czy te miny, czy to jest mina, w której on atakuje i naciska, czy to jest mina, w której on próbuje, nie wiem, zbierać siły i więc odpoczywa, czy to jest mina jeszcze jakaś inna. Bo no, deduk nie masz... dedukcją musisz wygrać siłowanie tak, na rękę. dlatego, że masz ograniczoną oczywiście energię, tą staminę, która... No, jest po prostu mnóstwo takich elementów niepotrzebnych, moim zdaniem, zręcznościowych, które które trochę wytrącają z, z, z rytmu. Bo jak ci coś nie wychodzi, no tak, no ja spędziłem, może tam, powiedz zmieniałem 5-10 minut na tym siłowaniu może trochę mniej, ale to był taki element, który ja bym spokojnie mógł bez niego przeżyć w tej grze. Bo wiele innych elementów jest dużo ciekawszych, jest bardzo ładna grafika. Właśnie tak patrzę w, e... w screenach, wygląda to bardzo imponująco. Tak, że nawet te twarze, one nie są A e, no, takie A ty ultra -realistyczne. na właśnie, czy na, na polejstwójce? Czy... Aha, okej. Okay. Na Polestujce. I, I te twarze, one są... Um, one, one nie wyglądają tak dobrze jak w Alain Ouah, ale, ale, ale ta mimika jest zachowana bo w jakiś taki sposób. No to nie jest właśnie ten, ten sam efekt, ale i tak wystarczający, żeby na przykład podczas rozmowy do niej wyciągać pewne wnioski, właśnie z tego, yy, nie tylko z tego co mówią, ale też jak się zachowują, no nie? Czy, czy, czy odwracają głowę, bo to też jest tak zrobione. Nie? Jak widzisz, że coś, to może ma coś do ukrycia. I to jest bardzo fajny element. No i też dochodzą różne rzeczy związane na przykład z tą pracownią Sherlocka Holmesa jego archiwum, jego laboratorium. Naprawdę świetna, świetna gra. Ja się nie spodziewałem, że, że, że ta gra mnie, mnie tak e, zaintryguje, że to wciągnie. Ja spodziewałem się bardziej takiego produktu, wiecie, klasy B, takiej... No, budżetowej. E, takiej taki budżetowej, tak? Że no, kolejna gra na licencji, ktoś wykorzystuje prawda, temat szeroko Holmesa no, i, i, i chce coś na tym zrobić, a tu nie. Okazuje się, że naprawdę bardzo dobrze zrobiona gra przygodowa, e, nie irytująca pod względem powiedzmy trudności zagadek, bo nie ma czegoś takiego, że możesz utknąć, bo gra od ciebie wymaga jakiejś absurdalnej kombinacji kilku elementów. No Właściwie w dzisiejszych czasach wszystkie gry są tak zrobione, że ten system nawet podpowiedzi jest na tyle. Znaczy ja właśnie nawet nie wiem, czy jest tutaj system podpowiedzi, ale nie czułem nigdy takiego momentu, że utknąłem w jakimś miejscu na, na zbyt długo. Gra ci mówi na przykład, jakie masz zadania, w sobie sprawdzasz na ratniku i dopóki tych zadań nie odchacisz, wiesz, że być może na przykład coś tam jeszcze w tym miejscu Zbrodni przeoczyłeś, nie? Bo oczywiście, oprócz tego, że tam Holmes jest, ma to wnikliwe spojrzenie, to to wnikliwe spojrzenie możesz przełączyć. I on wtedy jest, on wchodzi w ten swój Matrix, nie? Wszystko tak jest szare i jakie są jakieś elementy, jak na przykład, nie wiem, nie wiem kwadrat na półce, który jest pozbawiony kurzut, oznacza tak, że tam coś stało. I on potrafi sobie zwizualizować, co tam było. I naprawdę, Sherlock Holmes, Crimes and Punishment, polecam. Dla tej samej gry jest warto zainteresować się, się plusem. Bądź tak, że tam Ty. pozostałych tytułów również bez PapO, Yo, które jest tak. absolutnie genialną grą, w którą każdy powinien zagrać. Jeśli... A właśnie co to jest? Bo jeszcze tego nie odpaliłem. To jest gra, która w, w swoim metaforyczny sposób przedstawia historię chłopca, który ma swojego przyjaciela potwora, który mu pomaga jakoś tam przechodzić kolejne lokacje, ale kiedy potwór zje hmm. żabę co jest odniesieniem do jego taty, który chwytał za butelkę, to wtedy potwór zamienia się w wielkiego płonącego ogniem, potwora, który chce go złapać i pobić. W ogóle to jest ta autorska gra, która była autoterapią, właśnie z... deweloper walczył z alkoholizmem swojego ojca, jak był dzieckiem, no i wnioski z tej gry są bardzo e, konkretne. Nie będę mówił o co chodzi, bo warto, warto się z tym tytuje... On wygląda brzydko, ma trochę irytujące sterowanie, tak. ale nadrabia warstwą artystyczną. Z, z takich cięższych nie. gier też jest Varian który też jest genialną grą. Ja w nią grałem dopiero, jak była ostatnia promocja. E, to jest wspaniały tytuł. Naprawdę to, co Ubisoft zrobił z, z, to, to ich małe studio, chyba Ubisoft w Montreal, tak? Znaczy ona ma taki, ta, że, na, że to widać, że to jest taki, taki, taka gra, która powiedzmy nie, nie pracowała na ni nad nią sztab ludzi, ale to jest gra z, z duszą. Tylko właśnie, no, właśnie ale... chodzi o to, że ona jest niby, niby ta grafika jest prosta, ale połączenie... Bo to jest taki komiks europejski. Jak patrzysz na tą grę, przychodzi tam to jakiś jak tinty, coś tu z A za tym niesie się mega duża dawka emocji i ciężkiego mm. tematu, bo jednak pierwsza Wojna Światowa tak. była bardzo nieprzyjemnym. Znaczy oni troszeczkę upraszczają tą historię z, z tam, y, bo, bo tam... bo tam... Bo ona... Bo ta, ta śmierć Ferdynanda, ona nie znaczy ona była powodem, tak? tylko że ona nie była takim, takim, znaczy, tak takim szybkim. Czy tak mówią podręczniki historii, jeżeli otworzysz sobie jakaś... Jest... Nie, bo chodzi o to, że... Yy, yy, bo tam jest taki bardzo fajny element, mi się bardzo podoba. Encyklopotyczne zapiski. Yy, są, tak, fakt. I to jest zdjęcia, stare, czarno-białe zdjęcia, które są kolorowane, więc jakby yy, bardziej przystępne dla, dla kogoś, to, kto, nie wiem, w, z jakiegoś powodu nie, niezrozumiałego dla mnie odrzuca go czarno-biała fotografia. Ale tutaj powiedzmy, one mają trochę większej życia. Nie mają opisy. I oczywiście ze względu na to, że ten opis musi zmieścić się w tym takim kwadraciku na, na, na jedną czwartą ekranu, to na przykład tam jest ten, ten powód jest, jest, jest opisany, bo oczywiście zalążkiem była kwestia tego, tylko to było tak, że to było, tak, takie domino było. Czy wiesz, tam masz no, powiedział, krótkie śmierci... encyklopedyczne notki, a nie rozprawy tak, naukowe na ten temat. Tak, to wszystkiego tak, tak, dotyczy. To... Jak mówią o wojnie podkopowej, czy o tam wielu innych rzeczach, to to są po prostu takie krótkie notki, które jeżeli czegoś też więcej się dowiedzieć, to siadasz do encyklopedii i czytasz. Nie? Ale jeszcze bardzo warto szukać tych, że znajdziesz, bo one rozwijają ten aspekt historyczny, zwłaszcza, że niektóre listy są prawdziwymi listami. Z czasów pierwszej wojny światowej. No proszę. to był punkt po, wyjściowy to... dla, dla twórców. Y -hmm. Znaczy, bardzo ciekawa, ciekawą kwestią jest właśnie przedstawienie tych, tych stron. Oczywiście tam jest trochę to wyidealizowane, bo nie wiem z jakiej przyczyny, ale tam jeden z głównych e, bohaterów jest Amerykanin. Nie wiem, czy to musiało być tak, e, że są Niemcy. Taki Na szczęście jest, jest to, nie są jeszcze naziści, więc powód, nie próbuje się zamylić. Czemu ten główny e, bohater tam się miesza? Jest to wytłumaczone. Y -hmm. Nie skończyłeś jeszcze? Nie, nie, nie. nie no jestem, jestem mniej więcej w, pewnie w jednej czwartej gry. Czy to jest gra na dwa ty... wieczory? Ona tak, tak pięć tak. godzin mniej więcej, ale... Tak, ono to no. W, w, prawdopodobnie w, w, niedługo skończę. Ona mi się podoba tylko że tam są takie momenty, że w, w, właśnie też trochę przygodowe. Gdzieś tam musisz jakąś dźwignię do tego pieska wykorzystać, tak, tak. To coś tam gdzieś podkopać i tak dalej, ale też tak, nie wiem, wpadłem w taki moment, że chyba y, gra mi się sknuciła, bo nagle jedna dźwignia yy, yy, przestała być aktywna. Tam jest taki jeden moment. I w każdym razie, co jest taka, wątpię, żeby to był Bóg, ale musiałem wyłączyć grę. Jak ją włączyłem jeszcze raz, to mnie cofnęło dosyć dużo, yy, większy kawałek mnie cofnęło i doszedłem i do wniosku, że po prostu no to sobie w tym momencie jednak zrobię przerwę, mhm. bo, bo bo wtedy nie będę czuł że taki tego zmęczenia, że muszę jeszcze raz robić to samo, bo bo do tej pory to jest jednak bardzo taka. Czy tam się historii. ciężko zacząć, jakowie. Te, te zagadki, które nawet jeżeli są, to one są dosyć proste i logiczne. Pójdź tak, w lewo, weź to przedmiot, pójdź w tak. prawo, użyj go. Mhm, na propos zagadek, to, to i dalej plusa, to też odworld remake'owany jest, którego ja tak. też polecam. Nawet filmik o tym, tak, ten to, to rozmawialiśmy proces. wcześniej. Tak, tak, to jest wspaniały tytuł. W sumie tak jak teraz o tym myślę, to ten plus wyjątkowo bogaty. No naprawdę jest warto... Ja na przykład jestem takim niedzielnym plusowiczem. Ja nie, nie wykupuję od razu cały rok w, w promocji tam jakiegoś tam plusa na, na półtora rok czy coś takiego. Ja po prostu raz na jakiś czas wykupuję na trzy miesiące i, i e, ostatnio chyba wykupiłem jak miał wyjść e, Drive drive Club w Plusie. Ale miałem dużo kier właśnie tej kolekcji mi się zebrało i teraz jak pojawiła się ta, no to, to naprawdę nie żałuję i, i wiesz... E, miesiąc temu też były dosyć mocne gry. Bo no, jak znaczy nie miesiąc temu były premierowe było... gry, no bo był Apotion na przykład, który był chyba tak. blok... w ogóle... Taka platforma, od ta, ale... która wygląda jak gresowany... God of War, tylko że w 2D i połączony z Metroidvanią. No i, i, i, i grafika jest w stylu tych malowideł tych znaczy, na wazach no jak tak, jakichś... Malowideł tak, greckich, czy tam brzymskich, tak, tak, tak, antycznych o. Mreckich, tak. Tak, tak, więc... Rogue Legacy też był, którego ja kiedyś opowiadałem na pc w niego tam też świetna gra. Tak. Jakuza czwarta, eee, którą podobno... Jakuza 4. Właśnie o to chodzi, że, to jest, że naprawdę ciężko się trzymać. nie ma sensu wkładać PlayStation 3 do szafy, kiedy, kiedy możesz, bo ja na przykład to, e, nigdy nie byłem zainteresowany Jakuzą na tyle, żeby ją kupić, bo ilekroć na przykład e, chciałem w, w, zagrać, bo, bo lubię gry GTA podobne, to okazywało się, że nie, słuchaj, to nie jest GTA. Uważaj, bo Jakuza to, to jest jednak inny typ... Japońska nie... gra. Plus, naprawdę warto uh, zajrzeć, co tam jest. To, mm, w Games with Gold też są chyba uh, bardzo ciekawe, ale to też to wszystko to już było. Kursie, Man, bo uh, Legends, Legends i uh, na Xbox, to nawet nie uh, wiem, co jest. Infinite, a, okay. z tego się orientuję i jeszcze coś tam ciekawego. Ale jest. z dodatkami, czy bez? Mi się wydaje, że bez dodatków, że to, to jest wszystko bez dodatków. Bo Też chętnie bym zagrał ten Barrier. Czy to się and, zazwyczaj łączy z, z ob obniżką ceną na dodatek? To tak, to prawda. Bo prawdę tak. mówiąc, ostatnio graliśmy w Bioshocka Infinite, ale nie wiem, i to też, też, też, mnie, też się tak zastanawiałem w dłuższej perspektywie, czy nie należałoby gier przechodzić po latach? Dlatego, że Bioshock Infinite jest fatalną grą. Um, podstawka przynajmniej. Tak. Um, ale to, to jest taka refleksja, jeśli chodzi o mechaniki. Może Piotr mnie zaraz się ref... rozłączy z tej rozmowy. To jest taka refleksja już post, uh, i, i to nie ja grałem, tylko patrzyłem, jak druga osoba gra. No. I można w te grę grać tak, że z niej wychodzą wszystkie, ale to absolutnie wszystkie wady i tak naprawdę jeśli nie czytasz audiologów, znaczy nie zbierasz audiologów i nie odsłuchujesz ich, to tak naprawdę z tej gry można nic nie wynieść z podstawki. O, a, a, od, a ta gra jako strzelanka się strasznie słabo broni, się, ona się w ogóle nie broni. A, a Czyli ktoś grał po prostu, ignorował całą tą treść ukrytą? Tak tak, tak? tak, tak, tak, tak, a ja byłem, że tak powiem, obserwatorem i, i widziałem po prostu jak ta gra się sypie w założeniach i ile Aha. to po prostu jak domek z kart. Po, po prostu ktoś nie wie co ma robić, dlaczego i w ogóle taki, to, to podwójne nogi, nie? No, tak. tak, tak, ale widzisz to, to nie, osoba, ta osoba nie była niedzielnym graczem tylko raczej takim dosyć dobrym, także, także, to widać, że coś tu, nie wiem, no ja akurat nie miałem problemów taki, i pamiętam, że byłem zachwycony fabułą, natomiast, e, natomiast, e, to mi pokazało, jakby, wiesz, to, że mogę usiąść i patrzeć, jak ta osoba gra, to mi pokazało, jak ta gra jest po pierwsze śmiertelnie nudna, jeśli chodzi o rozgrywkę, czyli właśnie strzelanie, e, i to, jak wiele można w tej grze przegapić i tak naprawdę, no, ogromne ryzyko ponieśli. Ogromne, że, że w, że w takiej formule upakowali tak fajną historię. To już myślę, że, myślę, że znacznie lepiej, dlatego pytałem o te dodatki, bo, bo mhm. ja mam bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi, bardzo dobre wrażenie, jeśli chodzi o tą drugą część. Briar Let's See. To jest w zasadzie takie, takie naj, najlepsze ukoronowanie całej tej, całej tej serii i spięcie, jakby Bioshocka Infinite pierwszym Bioshockiem. Z bardzo smutnym zakończeniem, natomiast no, tam jest nacisk jednak położony na skradankę, więc, więc może to troszkę, Musiałbym przejść w sumie ten datek jeszcze raz, żeby żeby wydać taką cenę. Pytanie... Natomiast, natomiast właśnie, właśnie to mnie jakby zastanowiło nad, nad, już nad, nad samym takim, wiesz, nad, nad ogólnym problemem. Czy Bo pamiętam, żebyśmy się zachwycali. O wszyscy trzej. Znaczy ja się, ja się beniekty... zachwycam dlatego, że, że yy, ja, ja grałem tak, że rzeczywiście ja, ja nie chcę mówić, bo to jest... Bo, bo tak nie było, że tak powiedzmy lizałem. Ale ja na przykład eksplorowałem ten świat i, i szukałem rzeczy, które mi ten, ten świat... Yy, Dogłębiej przedstawią, że, że jakieś te płyty gramofonowe, te wszystkie ukryte rzeczy, te, te, te niuanse, ta muzyka, która przez te, te, te, te szczeliny została później, e, użyję tego słowa, konwertowana, na, na, na, na jakby te, te wszystkie przeboje, które my znamy w tych, tych aranżacjach, interpretacjach e, e, e, z, z, z tego okresu. No to rewelacja. Dla mnie to były takie smaczki, które po prostu powodują, że widzisz, nie, że ktoś włożył mnóstwo serca w takie rzeczy, w takie elementy. Z drugiej strony właśnie to jest kwestia tej mechaniki. Na przykład mi się nigdy mechanika strzelania i plazmidów nie podobała w pierwszym bajaszoku. No on już ja był przykład... wtedy średniężny i prawdę mówiąc niespecjalnie tak. dużo zrobiono przez te tak. wszystkie części, żeby, żeby to było... Znaczy drugi Bajaszok był chyba przez inną firmę robiony i, i nawet słyszę głosy, jakby, które mówią o tym, że, że Bajaszok 2 jednak jest pod względem właśnie samej rozgrywki, najciekawszą, no, bo tam wprowadzili ten element korzystania z, z, z plazminów i strzelania jednocześnie. Że możesz kombinować, możesz jakieś takie y, wprowadzone elementy, że nie musisz się przełączać. To jest, to jest interesujące, ale właśnie to jest to, że gdyby, bo jestem ciekawy, gdyby Ken Levin mógł zrobić grę taką, jaką sobie założył która zawierała te wszystkie elementy, które później widzieliśmy i obserwowaliśmy z bólem serca, że zostały wycięte. Czyli ta kwestia tego, na przykład tego umierającego konia, czy tam, wiecie o co mi chodzi, nie? No to tak, wszystko było pokazywane elementy... w, tak, w takich, pierwszych grywalnych demach wtedy jeszcze. Tak, jest, bardziej rozbudowana ta, jakby, żywsze postacie, wiesz, bardziej empatyczne. No, one, one, są empatyczne, to nie, nie powiem, ale chodzi o to, że coś było takiego niesamowitego, że się serce krajało, jak człowiek widział takie rzeczy, że takie rzeczy u, ucinali. Ja bym tego. chciał zobaczyć, powtórzę to, co mówiłem kiedyś, żeby Bajosz jakimś filmem przygodówką. Tak, bo to, bo to jest, mi się wydaje, że to była najlepsza formuła. Natomiast Ken Levine w hmm. wywiadach parokrotnie powtarzał, że on z jednej strony jest zafascynowany dobrą literaturą i historią Ameryki, a z drugiej strony po prostu lubi dobrą strzelankę typu Quake. Tak. I to jest, um, to jest jakby wypadkowa jego dwóch tak. zainteresowań, niestety. Ludzie jak ruszę, teraz... o to, czy Bajosz jest dobrą strzelanką. No i tyle, ale wiecie, co się obawiam, bo dużo osób, znaczy nie wiem jak dużo, ale na pewno część osób, która pracowała właśnie w Rational Games. A na przyszło do Arkane. Jestem ciekawy, jaką grą będzie na przykład Dishonored 2. Czy, czy, będzie, czy będzie jeszcze lepszą, e, czy rozwiną to wszystko, co, co udało mi się zrobić e, w Dishonored, czy zdecydują się na przykład, nie wiem, na uproszczenie gry, nie? Wiecie, bo, bo okaże się, że na przykład za dużo ludzi się odbijało od tej gry, bo, bo, bo strzelanie było takie, asiakie. Tak przypomina mi się trochę m, kwestia e, pierwszego Mass Effecta, że wiele osób e, kupowałam masę, tak by myślał, że to będzie coś a la War, a to się okazało, że to był RPG i, i to strzelanie było też wypadkową statystyk, jakie mieli, nie tylko umiejętności i tak dalej, i tak dalej. się, jak to, jak to będzie z Dishonored. Z, ale, ale Bioshock, ja nadal uważam, że to, jest, że to jest świetna gra, tylko tylko ja nie patrzę, jakbym miał rzeczywiście tylko patrzeć przez mechanikę, to tak, to to jest strzelanka, która, która miejscami potrafi irytować, miejscami człowiek ja, ja byłem, no, szczególnie pod koniec gry. Ja, wiesz, brakowało mi naboi, brakowało mi plazmidów, no, energii, no, po prostu, to była męczarnia. Ale w momenty, w których ja obserwowałem ten świat, ten bogaty, fantastyczny świat tej, tej, tej Kolumbii w, w powietrzu, wiesz, tej, tej wizji tego, też się tam świetnie bawiłem. Ja, to, to, ja, ja, ja, nie, ja, nie, ja nie wspominam Infinite jako z tej gry, a ja nawet broniłem tego chodzenia po śmietnikach i picia kawy, wiesz, prosto z kubła. Ciekawy bo bo uważałem, że to jest po prostu growy element. Ciekawy jestem, czy gdyby więcej gier grać po latach, to czy by się broniły? Bośmy teraz zagrali w takiego, nie wiem, New Vegas. Czy New Vegas mogłoby się bronić, tylko to jest kwestia tego, czy jesteś fanem gier RPG, czy nie bo bo ej, jak grasz na przykład w 2 i się dobrze bawisz, to znaczy, że doceniasz tą, tą starą szkołę. Ja nawet nie zaryzykowałem próbowania Waysland 2, mhm. bo, bo jak moja długo trwała 80 czy tam więcej godzinna przygoda z, z mhm. Original Sin, w tak. którą się świetnie bawiłem, ale jakoś te 80 godzin na tyle sympatycznie zniechęciły mnie do sięgania po kolejnego staroszkolnego rpg że już z Wayslandem nawet nie tak. próbowałem. Jak teraz wychodzi tam Pillars of Infinity, Szydło, hmm. też te nazwy są bardzo oryginalne. No, ale czekamy. Eternity, nie. przepraszam, nie Infinity. Nie. A propos. Dektorze Jodymy, co tam jeszcze? Um, Chcę, miałeś okazję pograć? Co tam jeszcze? To oprócz właśnie takiego, takiej chwili krótkiej z szokiem co tam jeszcze było takiego? i e Evolve. E Evolve też. Evolve też. Bo z, takich, z takich rzeczy, powiedzmy, rozmawialiśmy o, re o remasterach, może jeszcze wcześniej. A, Resident tak. Evil HD remaster. A, A. Jak... I To jest ta część, która nie jest w epizodach, bo to Revelation jest podobna do część części to nie jest remaster chyba, tak? Master i mastera. Remaster i master, grasz, tak? E, tak, de facto tak, bo to jest, bo to jest przecież remaster Resident Evil tak, z GameCube. A. Ale on jest taki taki do końca old schoolowy, czy tam jednak wprowadzili pewne, te, pewne zmiany, żeby... A właśnie, żeby było śmieszne to możesz sobie to ustawić. To znaczy tak, um, po pierwsze, te ekrany się troszkę przesuwają, dlatego że to są jednak ekrany nadal, w, w, w jak to się mówi, one nadal mają stosunek boków 4, 4 do 3, tak jak, tak jak hmm. w, w telewizorach nie, czy monitorach niepanoramicznych natomiast one się w wiele możliwości przesuwają górę, dół na przykład odrobinkę jak postać chodzi natomiast ten system chodzenia już jest troszkę bardziej sprawny nie ma czegoś takiego, że możesz się tylko obracać i tą gałką i wiesz iść do przodu tak. i nie czujesz mhm. się jak taki czołg możesz sobie włączyć ten stary system sterowania ale nie polecam Aha. bo naprawdę jest, jest, jest ciężko tu jest zdecydowanie łatwiej wydaje mi się, że też mapa jest troszkę bardziej czytelna ja już nie pamiętam, bo pamiętam, ja się odbiłem od jedynki na pc tej, tej, tej pierwszej oryginalnej mhm. dawno, dawno temu zresztą nie byłem w stanie ja tego przejść ja chyba tylko w Nemezisa grałem i też nie wspominam tego jako, jako jakieś super doświadczenie, chociaż na pewno dużo więcej grałem w Nemezisa niż w jedynkę. nie, dwójka i trójka i później już wszystkie pozostałe przeszedłem, natomiast i najlepiej mhm. wspominam właśnie dwójkę i Nemezisa i no i powiedzmy, że jeszcze czwórka, czekaj to już było odejście takie mhm. konkretne tak. A najbardziej mi się się podobała zawsze dwójka i trójka. Jedynki nigdy nie byłem w stanie zmęczyć ze względu właśnie na e, i na tą ciasnotę tych korytarzy. E, natomiast, natomiast, natomiast powiem wam, że, to, że gameplayowo się troszkę to jednak e, zestarzało. Znaczy nawet nie tyle, nie tyle w sensie samego sterowania, bo to zostało ułatwione i rzeczywiście tu się już da poruszać. Natomiast łażenie e, e, non-stop po tych samych korytarzach po to, żeby znaleźć kolejny klucz e, mhm. jest po prostu strasznie nudne na dłuższą metę. Ja mam w tej chwili 6 godzin rozgrywki i trochę mi się nie chce... Trochę mi się nie... nie, no nie, nie, no <grafię> Ale mam ileś tam tych kluczy, ale jeszcze nie wszystkie tak. i trochę mi się nie chce do tej gry wracać, prawda? Więc im no dłużej właśnie. czasu mija, tym mniej mi się chce wracać do tej gry, bo jak myślę, że znowu będę łaził po tych samych korytarzach, żeby wszystkie drzwi znowu obmacać, te, których jeszcze nie otworzyłem, to mi się tak Ale jest ten klimat no bo kiedyś nawet rozmawialiśmy o tym, że Resident Evil, przez to, że ma takie toporne sterowanie, że ta gra jest taka, jaka jest, że to sejwowanie jest zrobione w taki no, do sposób. Znaczy, no, jakie to było też związane z konsolami w tamtych czasach, no, Jakie one miały możliwości? No, nie można było sobie tak swobodnie jak teraz na PC. -tach. I zostawili zresztą ten system tutaj, także w razie tak. czego też można sobie krzywdę zrobić. Ale czy, czy, czy czujesz na przykład to zaszczucie? Czy to się w ogóle jakiekolwiek broni w dzisiejszych czasach? Czy Wiesz, co, raczej, raczej poza jest Poza tą taka... nudą chodzenia, to czy jednak boisz się czasami, że ci coś wyskoczy, z tam strza? Czasami tak, ale w sumie to jest raczej, raczej powiedziałbym, że to jest gęsta atmosfera. Jeśli chcesz atmosferę zaszczycia to Nemesis był zdecydowanie najlepszy pod mhm. tym względem, mhm. bo miałaś tego tego nieśmiertelnego bossa, przynajmniej przez pewien czas, który non-stop za tobą łaził, pojawiał się w różnych losowych miejscach, bo to było, to nie było do końca skryptowane, nie Państwo nie byli, Oprócz tam takich wiadomo, że jak były jakieś, jakieś takie rzeczy związane z fabułą, ale oprócz tego on się pojawiał w różnych miejscach, tak po prostu. Aha. O, I to było super. Natomiast tu jest dużo takich wydarzeń skryptowanych i one są takie, no, one prawdopodobnie były, ja już nie pamiętam niestety jedynki za bardzo, znaczy w sensie te oryginalne jedynki. Um, one są takie strasznie konwencjonalne, te, wiesz, te, to wiesz, to rozwalanie szybi, to wpadanie kruków i tak dalej, i tak dalej. To są takie strasznie ikoniczne, może tak powiem, momenty. Mhm. E, więc absolutnie to nie robi wrażenia. Czasami zdarzy się, zdarzy się jakieś zaskoczenie, ale nie za bardzo, nie za bardzo. Raczej, raczej taka zawiesista atmosfera i i właśnie, właśnie to, że musisz chodzić po tym labiryncie, to jest... Do pewnego momentu to jest atrakcyjne, ale potem niestety trochę nuży i prawdę mówiąc, nie wiem, czy jak teraz wrócę, to w ogóle będę pamiętał, co robiłem. <laughs> Czyli tak średnio warto. No. Tak, Daj, tak. Tak, że ktoś jest, nie jest fanem wielkim rezydencji To, event, tym, bardziej to, nie. to, to chyba... tym bardziej nie. Natomiast tak. ta chyba jest względnie tania już w tej chwili. Nie jestem ci w stanie powiedzieć o, o, o, mm -hmm. tak od razu, ile ona ta gra kosztuje. Natomiast sprawdzałem przed sekundą, jak rozmawialiście o Sherlocku Holmes'ie, bo w mieście zalety PS... znaczy, tak PlayStation Plus, natomiast nawet tak. na PC ta, ta gra kosztuje w tej chwili około 55 zł w tej dystryb... w cyfrowej dystrybucji, więc... więc to chyba całkiem nie najgorzej. Mm -hmm. A to Revelation 2, ktoś, ktoś widział? Ktoś, ja to widziałem jak to wzią? wygląda, fajnie to wygląda czy ładne jest? I ten, ta epizodyczność jest w jakiś taki interesujący sposób wprowadzona? Czy to jest tylko prostu, jak fragmenty rozgrywki. Ciechamy rozdziały, nic więcej. N znaczy nie, nie podobało mi się to, że tam znowu są tłumy to znaczy tam w tym momencie znowu masz chyba ze dwie osoby w teamie Jeśli nie, nie wiem czy potem się więcej pojawi. Widziałem, że się potem pojawia ten Barry z jedynki Barry natomiast natomiast Oprócz tego, że jest ładna grafika i znowu są labirynty, korytarzy i zombiaki. Klimat był fajny, natomiast ja nie, nie, nie wiem, grałem w Revelations 1 i też nie skończyłem. Aha. Też mnie jakoś tak nie wciągnęło specjalnie. Aha. Znaczy ja to Revelation to, zamierzam kiedyś w jakiejś tam przyszłości 3D. na 3D się, oh. tak, Bo ja pamiętam, że tam była taka możliwość jeszcze większego pogłębienia, bo ten suwak to jest jedno, ale jeszcze w samej grze można było jeszcze dodatkowo pogłębić to 3D. I teraz jak są te nowe 3D, że to 3D jest jeszcze lepsze, ten ekran jest jeszcze lepszy w bo jak To, to chciałem po prostu zobaczyć, jak to, jak to się wszystko tam sprawdza, no ale zobaczymy. No ale możemy w takim razie przejść do tej, tej, tej dużej gry, Evolve. O. Piotrze, Duż, no, dużej. Z, z, zależy jak to, jak to rozumieć, bo to. Jak, z z największymi mością DLC płatnych poza pasem. Tak, bo to jest to jest płatna gra typu free play. Nie, tak. nie do końca, to znaczy. Już sobie odblokowałeś te wszystkie postanie? Oni, oni czy... chyba troszkę źle to w ogóle... Źle za... Na pewno źle zaczęli tę kampanię marketingową, bo pamiętam, że zanim jeszcze pojawiły się pierwsze screeny z gry, to były już e... obwieszczenia, że już będzie DLC tak. jakieś. Także, także ta desperacja była strasznie dziwna. Bo wiemy, że gracze najbardziej to chcą DLC w grach. Tak, tak, tak. I nawet, nawet twórcy gry się będą Cię chwalili, że to będzie doskonała, że to będzie najlepsza platforma pod DLC. To też jest fantastyczna wiadomość. Nie widziałeś jeszcze gry i już dostajesz mm. informację pod tym, że to będzie po prostu tylko platforma do DLC. Natomiast z tego, co rozumiem, to rzeczywiście w ramach płatnych dodatków będą kolejne postacie. Natomiast nie, nie będą to kolejne mapy. To znaczy mapy będą dla wszystkich graczy za darmo, co jest no jest to ciekawe, na pewno jest to ciekawsze rozwiązanie niż to na przykład, co robi Activision w ramach Call of Duty, bo jednak mimo wszystko oni dzielą graczy na lepszych i gorszych. Jak sobie kupisz dodatek, kupisz sobie mapak, to, to masz, jak nie, to nie masz. Tak, że, mak, mak jest taka, taka, taka 300, wiesz, wiesz, co zostajesz? dostajesz mapak, yy, i wiesz, że po prostu to są, to są te, te, te, te, to są nowe plansze i tyle. A jeśli kupujesz właśnie, nie wiem, możliwość grania jakimś potworem, czy jakimś, jakby, ma, takie ograniczenie z góry narzucone przez, przez, przez grę, która. E, właściwie, co na ci oferuje? Jak, powiedzmy, masz tych. E, jak zaczynasz grę, tak? To masz do wyboru tych czterech. E, masz cztery klasy postaci i jednego potwora, i... tak naprawdę. tylko. Tak. No właśnie. Czyli jakby zaczynasz odblokowywanie gry, bo oni musieli wprowadzić jakiś, jakiś postęp. jakiś Znaczy, jakiś właśnie, element, właśnie. dziwi się, który, że to wprowadzili, prawdę mówiąc, bo. Czy oni nie mogli właśnie zrobić tego tak, że od razu masz wszystko dostępne? Tak, byłoby lepiej, Tak, byłoby lepiej, dlatego że e, ja, mi, ja byłem na początku bardzo sfrustrowany tą grą. To znaczy. Mm... Miałem wrażenie, że właśnie ta krzywa uczenia się była... W ogóle chyba nikt tego nie planował. Widać, że ten system jest dosyć był drobiazgowo testowany, natomiast na Aha. początku masz wrażenie, bo, to, bo trudno jest zrobić taką grę, to wiadomo, banał. No tak. Trudno jest zrobić taką Balans grę, gdzie, gdzie masz cztery osoby przeciwko jednej i, i to będzie jakoś wyrównane. Wydaje mi się, że to im się całkiem nieźle udało zrobić. Natomiast to się odbyło pewnym kosztem między innymi wydaje mi się, że odbyło się to kosztem map, które muszą być zaprojektowane bardzo drobiazgowo, tak żeby jedna i druga strona miały jakieś, jakąś przewagę i, jakąś, wiesz, i jakieś przeszkody na swojej drodze, co sprawia między innymi, że te mapy są bardzo podobne do siebie. Ja miałem na przykład coś takiego, że przez pierwsze dwie czy trzy godziny rozgrywki nie potrafiłem ci powiedzieć czym się jedna mapa różni od drugiej. To jest po prostu planeta, las czy dżungla tak. plus jakieś instalacje ludzkie. Czy w BT, to tak to, to naprawdę miałem wrażenie, że że gra jest tak dynamiczna, szczególnie jak grasz, jak grasz łowcami, że nie jesteś w stanie tak naprawdę koordynować tego, co się dzieje, bo wszyscy się tak szybko poruszają, bo gonią tego potwora. tak pojawia się jakiś ślad, to trzeba po prostu w długa, no nie za tym potworem. Że tak naprawdę nie masz nawet okazji, żeby okieznać okay, to. To, to, to, gdzie jesteś, co, co masz robić i tak dalej. To przychodzisz czasem, bo później to już mapę znasz na pamięć. No to nie tak, jest ale jeszcze... początek jest taki, że de facto w zasadzie nie, nie liczy się dla ciebie to, jak ta mapa wygląda, tak. jak można ją wykorzystać, tylko po prostu lecisz za tymi śladami. Właśnie tak mówisz, no nie, że, a jednak jesteś rzucony od razu na tą głęboką wodę. Bo ja nie wiem, czy tam jest jakiś taki tryb kampanii, czy, czy jednak wszystko się opiera na, na, graczy, na, na grze z innymi... Mieszka, Wiesz co? Możesz tego, grać, grać offline, się. ale właśnie żeby było śmieszniej to i tam jest taka mini kampania, to się nazywa bodajże tryb ewakuacji, gdzie masz, tak. masz pięć map i, i to są jakby kolejne dni kolejne etapy ewakuacji kolonistów z danej planety. I pierwszy tryb to jest oczywiście polowanie, potem, już, potem, potem są te tryby chyba losowane czasami jest na przykład rozwalanie tych jaj, czasami jest ewakuacja poszczególnych zakładników, czasami jest jeszcze coś innego i tam w zależności od poczynań zmieniają się po zmieniają się częściowo warunki, czyli na przykład jak, kol jak ten jak łowcy wygrają na przykład pierwszą rundę, czyli czyli wygrają na przykład polowanie, to później potwory mają troszkę, potwór ma troszkę trudniej w następnych, w następ na następnej mm. mapie, bo są jakieś albo czynniki pogodowe, na przykład jest jasne niebo, albo na przykład są wieżyczki wybudowane przez kolonistów, które, które ci ostrzeliwują i tak dalej, i tak dalej. Także to jest tak, to się, to się rozwija tak w miarę dynamicznie. Natomiast, żeby było śmieszniej, to gra offline wcale nie jest dobrą rzeczą. Ale z jednego bardzo prostego powodu. W zasadzie nie ma możliwości regulacji trybu, znaczy nie trybu, tylko poziomu trudności. Jest tylko możesz sobie przechylić delikatnie szale na korzyść potwora lub łowców. Nie zauważyłem specjalnie, żeby to jakoś działało wybitnie. A poza, poza tym boty w przeciwieństwie do ludzkich graczy mają jedną zasadniczą wadę nie panikują, nie uciekają za bardzo i nie wykonują żadnych chaotycznych ruchów. Są po prostu zbyt dokładne i zbyt dobre w tym, co robią, w przeciwieństwie mm. do ludzi. Więc tak, naprawdę, więc tak naprawdę ja myślałem, że najpierw sobie program z botami, właśnie bezpiecznie, spokojnie, zobaczę sobie, jak wyglądają mapy i prawdę mówiąc się tylko i wyłącznie sfrustrowałem, bo, bo, bo dostawałem non w ciało niezależnie od strony. Miałem wrażenie, że, że granie nie jest dobrze, z, wiesz, że tam brakuje właśnie jakiejś równowagi. Dopiero gdy zacząłem grać z innymi graczami, to zauważyłem, że jednak jest w tym jakiś większy sens. Mhm. Tylko właśnie... Ale to jest, grasz, grasz w takie po prostu losowe rozgrywki? Czy, czy, Wiesz co, w różne czy, rzeczy. E, I w, w ta kampania. nie, kampanii... hipę, nie no, gram wyłącznie z losowymi graczami i to na razie się sprawdza w miarę. Tak? W miarę się to mhm. sprawdza, natomiast, natomiast wydaje mi się, że właśnie mimo tych wszystkich m, samouczków, nie samouczków, samouczki nie zastępują ci grania i to że, oni tam, no, to, że oni tam wrzucili mnóstwo tych, tych, tych wideotutoriali to niespecjalnie dobrze działa jeśli chodzi o naukę a po, właśnie... Te riole są bardzo podobno nie tyle, że skomplikowane, tylko chodzi o to, że one, one szybko ci wykładają oczy na, na, na pewne kombinacje różnych rzeczy, które możesz wykorzystywać, które jednak w ferworze walki czasami bardzo trudno to zrobić. Trudno jest I myśleć o tym wszystkim naraz na, na początku tak, i, i w, zasadzie, w zasadzie na początku masz takie wrażenie, że i to też jest to, związane między innymi z, z tym, że nie masz wszystkich postaci odblokowanych. Nie, um, masz takie wrażenie, że na początku musisz robić albo wszystko dobrze, albo po prostu dajesz ciała i nie ma żadnej innej możliwości. Natomiast w momencie, jak sobie odblokujesz już przynajmniej drugą postać z każdej profesji, zapoznasz się trochę z tymi postaciami, odblokujesz sobie drugiego czy trzeciego potwora, to zaczyna się przed tobą otwierać troszkę większe pole, jeśli chodzi o stym i o margines błędu, czego nie ma na początku. Także moim zdaniem tutaj panowie strasznie dali ciała, jeśli chodzi o... Ale jest z tym odblokowywaniem, Bo ja słyszałem, że po prostu odblokowanie jest takie mało... W interesujący sposób zrobione, że, że, że to nie jest bardzo płynne, że na przykład nie zależy od tego, ile grasz jakąś postacią, tylko na przykład musisz pewne rzeczy wykonywać. Tak, jakieś, tak, to, to ono zadania. Jest, takie, że jest takie zadaniowe, że musisz po prostu skorzystać z danej broni ileś tam razy, zadać obrażenia, albo, nie wiem, uciekać przez ileś tam czasu. Czy to nie wpływa takiego. na rozgrywkę, że na przykład zamiast grać tak, jakbyś normalnie grał, to, to koncentrujesz się na tych zadaniach? Tak, tak jest na początku. I to jest frustrujące. Dlatego, dlatego właśnie mówię. Panowie to moim zdaniem rozwiązali kiepsko, bo. Przynajmniej ten początek jest taki może masz wrażenie, że, że jesteś strasznie ograniczany właśnie przez, przez ten um, i przez małą liczbę postaci um, i to, że te postacie początkowe no raz, że musisz się w ogóle zaznajomić i z mapami i z tymi postaciami, to na początku dostajesz po prostu ostro w ciało, zwłaszcza jeśli grasz z botami. Więc to wszystko jest strasznie nieintuicyjne na początku. Mi się wydaje, że kwestia tego chęcia, chęci wepchania DLC z tym, z, czy z jakimś potworem czy z jakimiś elementami podwalał, że oni nie mogli wprowadzić takiego elementu, który ja bym w takiej grze widział, czyli Wszystkie postacie, kilka rodzajów tam y, postaci na klasę, tak? Czyli masz takiego łowcę, tam takiego trapera, taki, te, te, takiego sanitariusza itd., itd. i tak dalej. I przynajmniej kilka tych potworów wieś, od razu dostępne, nie, że na przykład tylko Goliata masz na początku i musisz sobie odblokować inne, no, nie, żeby to wszystko było na początku dostępne, a jedyne co odblokowujesz, to podobnie jak w innych grady, nie wiem, ciut lepszą broń albo ciut inną broń. Wiesz, tak jakby takie drobne różnice, które powodują, że okej, okay, tak jak w Battlefieldzie, no generalnie możesz od początku do końca grać zwykłym kreśnikowym, być tak samo skuteczny jak ktoś, kto ma, nie wiem, M4 z lunetą z, z, z i, i wiesz, no tylko, że to też wpływa na po prostu na rozgrywkę, ale takie elementy, a nie to, że na przykład, nie wiem, ja muszę grać jakąś tam postacią, może że ona mi się nie podoba, żeby odblokować postać, którą, która jest lepsza, którą ja chcę grać, i Nawet ja czasami nie wiem, że, że jest lepsza postać. Po prostu zagram sobie z sanitariuszem i okazuje się, że w ogóle mi ta... Ta, ta klasa nie odpowiada, ale później się okazuje, że jakbym sobie ją odblokował, to jednak sanitariusz drugiego poziomu jest zupełnie inny. Tak, bo, bo, jest, zupełnie zupełnie inny, bo jest zupełnie inny, I, bo ma wiesz, zupełnie inny styl walki i, i zupełnie inny i skąd ty masz to wiedzieć, wiesz? No nie, to, do tego to wiedzieć to nie bo... możesz zupełnie, natomiast, natomiast generalnie... Powinno być tylko skórki na przykład odblokować, albo dokupić sobie, wiesz... No na i to jest w DLC. Mieć... To jest, to na razie, taka jest na razie polityka DLC, że wszystkie rzeczy no, to, to są zielone, KTulu. właśnie czerwone, jakieś tam i, i skórki do potworów i skórki do, do, do łowców. Na tym, na tym na razie to polega. Jeszcze żadnych darmowych map nie było, więc nie można, mhm. że tak powiem, twórców sprawdzić. A ile jest to w tej podstawowej wersji tych map? Tych, tych Około 12 Przy tych, podstawowych, okay, tych podstawowych na pewno jest 12 do, do tego do polowania, oprócz tego chyba są jeszcze jakieś... Wydaje mi się, że niektóre mapy pojawiają się tylko przy konkretnych trybach mhm. innych niż polowania. I teraz jest kwestia tego, że ta gra była, miała być w założeniu przygotowana pod e-sport. I, I czy to jest w ogóle jakiekolwiek... Czy, czy to w ogóle mają jakąś szansę? Szczególnie przy takim takim niezbalansowaniu tego wszystkiego, tej rozgrywki. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek... Szanse na, nabycie bycie, Wiesz, co mi się sportową. wydaje, że ta gra jest na tyle specyficzna, że ona nie zdobędzie szerszej publiczności. Ona jest ciekawa i na papierze ona jest ciekawa i nawet w trakcie rozgrywki ona jest ciekawa, bo ten pomysł, żeby, żeby zrobić właśnie taki multiplayer asymetryczny, e, gdzie ta mm -hmm. dynamika jest dosyć, widać, że oni przemyśleli sporo rzeczy, tylko, no, tylko właśnie t... najgorsze. W zawsze wychodzi zupełnie inaczej. Nie, no właśnie nie. Właśnie nie. Ten nie? pomysł jest dobry. O. Ten pomysł jest dobry i nawet jak zobaczysz, oni się ostatnio się chwalili statystykami, że mniej więcej mecze mm -hmm. są wygrywane 50 na 50% łowców, Versus potwory, więc ta, ta gra jest dobrze zrównoważona. Tylko, że ona jest bardzo specyficzna. Przede wszystkim, właśnie krzywa uczenia się jest. To, to zostało totalnie skopane. To powinien być jakiś taki naprawdę konkretny rodzaj treningu, który by cię do tego w jakiś sposób przyzwyczaił. On cię rzuca od razu na głęboką wodę i tam, gdzie ci się wydaje, że, będzie, że możesz sobie potrenować, to się generalnie najlepszy tak żeby dobrze wytrenować, że oni musieliby jeszcze dodatkową grę zrobić. No, być może. się a... wydaje, że cała para jednak poszła w to, żeby i ten balans był zachowany i, i ten ta tak, wydaje mi się, że, tak. się, że oni za, co za długo siedzieli właśnie nad tą stroną, stroną koncepcyjną, bo, bo, bo, bo, właśnie to pierwsze wrażenie, które sprawia gra, to jest przede wszystkim takie, że ona jest dosyć uboga. Dopiero dopiero jak mhm. zaczynasz w to grać i e, powoli odkrywać wiesz, jakieś taką. M, m, m, powoli delikatne, od, odkrywasz delikatne smaczki i tak dalej, pewne zależności. E, m, mhm. m, kolejne postacie ci się odblokowują, wypróbowujesz i okazuje się, że są na przykład fajniejsze dla Ciebie albo, albo nie, wracasz do. Wiesz, no właśnie jakim do... Piotrze ty najbardziej lubisz grać? Wiesz co, ja nie znoszę trapera, więc najczęściej mhm. gram. Um, ja w ogóle bardzo lubię grać potworami. Nie, nie znoszę Goliata, proszę. w ogóle jest wielki i powolny, natomiast bardzo lubię, bardzo lubię tego upiora. O, tak, on jest słaby generalnie, a na, w, sensie, w sensie, że ma mniej a, znacznie... Ma niewidzialność, tak, jakieś takie duże takich... On jest możliwości. szybki i jest, i jest generalnie słabo widoczny, w sensie można się nim tak skradać, on jest tak bardzo nisko przy ziemi sobie płynie, natomiast jest, jest dosyć mało odporny, natomiast mo, można, on po pierwsze ma niewidzialność i takiego klona, który atakuje pozostałe no. postacie, więc, a więc można mm. robić rodzaj takiej dywersji. Natomiast właśnie jest dosyć szybki i ma też taki tryb w pewnym momencie w takich, takich strasznie szybkich ciosów i, i to się ładnie sprawdza. Ludzie bardzo ładnie panikują przy tym. Mhm. Ale... Ale teraz, czy, czy gra jest czytelna? Bo ja na przykład grając z betem odnosiłem wrażenie, że że jest dużo znaczników, tam, tam jest... Tak, dużo, za dużo jest tak, tego. Za tak, za dużo jest tego. Bo, a przez to, że gra jest ciemna, bo to ma być ten, ten mroczny klimat, tak, że ma być ciemno, no to właśnie te znaczniki są potrzebne, żebyś wiedział w ogóle, co się dzieje. Ja bym... Ja bym... I zastanawiam się, czy na przykład nie lepiej byłoby, nie wiem, włączyć tryb dzienny, ale powyłączać te, te wszystkie... To znaczy, wiesz co, e... sz szkoda, to znaczy... że niestety właśnie w menu nie ma na przykład takiej opcji, żeby bo niektóre te podpowiedzi są takie, że one ci nie są już potrzebne po pierwszej godzinie grania. Um, to jest chyba oni chyba to prowadzili na stałe, na takiej zasadzie, że, um, że nie wiem, że w ogniu walki możesz o czymś zapomnieć, tak na przykład, że ktoś ci tam um, korkuje. Natomiast niektóre, niektóre te podpowiedzi są takie dosyć... Nie dość, że ma, nie dość, że słyszysz, że ktoś umiera i ktoś krzyczy i wzywa, cię, wiesz, wzywa, wzywa pomocy, to jeszcze masz taki dosyć konkretny komunikat właśnie w postaci wiesz, w postaci tego wykrzyknika. Tam tego jest za dużo, to się zgodzę. Przydałoby się albo z... Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby tam była taka opcja w menu, żeby można było zmniejszyć na przykład tę czcionkę albo żeby część rzeczy właśnie wyłączyć. Bo na, na problemy, jeśli chodzi, wiesz, jeśli chodzi o kwestie wizualną, to ja po prostu wszystko sobie zrzuciłem na medium bo generalnie wszystko na, na, na dużych detalach uchodzi ładnie, natomiast jest tego po prostu za dużo. E, zbyt wiele zbyt efektów, wiele efektów jest, to wygląda ślicznie, natomiast, natomiast to jest kompletnie niepotrzebne, gra się robi właśnie taka mało przejrzysta. Natomiast jak, jak sobie ustawisz wszystko poza w zasadzie teksturami, to na, na medium to troszkę zyskuje gra na przejrzystości. Mhm. Ale wiesz co, tak sobie przypomniałem, jak za czasów Call of Duty Modern Warfare pierwszego, chyba drugiego też, ale nie, nie pamiętam dokładnie czy, tak, czy tam też tak było, Generalnie z niektórych z serwerów mogłeś być wykopany, jeśli miałeś zbyt niskie ustawienia grafiki, dlatego, że wtedy zbyt, zbyt dobrze widziałeś, co się dzieje. Aha, czy to to włączoną trawę, na przykład. Cheating, tak? Tak, tak, to, było, te, to było jako tak, to, to byłoby tak, to byłoby, tak to byłoby, że po prostu cheating, bo, bo jednak e, e, no to ułatwia. nie? Jak, uh -huh. jak, jak gra jest bardziej czytana, ja przecież promo do Quake'a trójki, no to właśnie też na tym polegał, że, e, że żeby wszystko było bardziej czytane, że te postacie, te postacie przeciwniku są wiaskowe Tak, one były kolorach, kolorowe, nie, to... albo na przykład w ogóle ten model tak. by był wyłączony na taki płaski, tak, żeby tak, tylko prostu tak. chodziło o to, jak się tak. odbijasz i jak chodzisz, poruszasz się mm -hmm. po tych wszystkich powierzchniach. Tak, I kto pierwszy tak Więc... naprawdę wyceluje, ten trafia i zabija. I czyli Evolve jako gra taka za pełną cenę, nie wiem, traktując, że to jest produkt no tak 250 zł. Nie, mieć, nie, nie, nie, absolutnie nie, absolutnie nie. Porównując na przykład, wiesz, do innych strzelanek typu, nie wiem, chociażby weźmy, nie wiem, Anelio Tournament 3. To jest, hmm. e, masz wrażenie, że to jest półproduktu. produktu. Hmm. A szkoda, hmm. bo koncepcja jest ciekawa. Bo koncepcja jest ciekawa, no ogóle... ta dynamika się zmienia w trakcie gry. Widać, że oni planowali, jakby starali się, żeby, ten, żeby to polowanie nie było nudne, chociaż też na przykład z, jak wyglądasz let's play, to masz wrażenie, że ono jest nudne z punktu widzenia łowców, bo ty tak. cały czas gonisz za tym potworem. Ale to polowanie, czy one są jakieś różne tryby, na przykład nie wiem, czy to jest polowanie tylko z jakimś tam e, dodatkowym celem, czy to jest po prostu, czy to jest zawsze jednak. Nie, zawsze musisz rzucić potwora. Albo zanim, on zabija, zabij zanim on zabije łowców. ciebie albo zanim on wy wyewoluuje do poziomu trzeciego kiedy będzie mógł zniszczyć generator to jest tak. na takiej zasadzie, żeby czy, potwór też na stop nie uciekał nie jest... tylko żeby coś miał do roboty Tak. czy to nie jest jednak takie no, postawili sobie bardzo ciekawy cel ale bardzo wysoką jest... poprzeczkę sobie postawili i powiedzmy, tak. że za te ambicje jestem, jestem w stanie to docenić natomiast natomiast um, jak dla mnie to jest ciężko je... polecić za tą grę za pełną jak, samą, jak dla mnie to tak? nie jest gra za, nie wiem ile, ile, ile kosztuje pełno. 30, na 40, to 40, 40 euro tak? No to ja bym powiedział, że to jest za 25 euro. Ale, pierwszy grałeś w Dying Light? Ja? Nie. Widziałem tylko Ale Dying cool. Light. I tak... Kurde, no, cool, grał, przeszedł, to wiem. No to możecie Okej. sobie pogadać, to ja się na chwilę wyłączę. <grym> nie, nie, no ja tylko, bo nie, nie chcę w sumie, Ja dopiero tak naprawdę się rozkręcam. Ja może mam jakieś 3-4 godziny. To jeszcze jeszcze gra nie powinno Ci się podobać. Wiesz co, ja jeszcze, jeszcze nie jestem na tym etapie, gdzie mogę chyba grać z innymi ludźmi. To możesz grać z innymi bo... ludźmi od razu. Tak? To musisz wyjść byłem... z wierzy, Tam, Jak przejdziesz tutorial, to już możesz grać z innymi ludźmi. A, no to widzisz, byłem przekonany, że, że, że, coś tam, że coś tam jest nie tak, bo w każdym razie na początku, prawda, jest ciężko. Nauczyłem się, że z zębekami no, nie ma co walczyć, dopóki się naprawdę nie rozwiniesz, nie, nie masz jakiejś dobrej broni. Zpieprzać trzeba. Że, tak, trzeba uciekać. I to jest rzeczywiście gra o bieganie tam te dodatkowe umiejętności, że możesz powiedzmy płynnie przeskakiwać, tak odbijać się od nich bardzo się przydają, wiesz to, to, to, ten, ten, ten parkour e, w, wygląda w jakiej no, naprawdę ciekawy no, ten flow, który jest na przykład w Mirror Edge, on jest inny, bo on jest bardziej skomplikowany, tam jest ten flow kiedy ci wychodzi, szczególnie jak na przykład widzisz jak ci gracze, którzy tam speedrunują e, Mirror's Edge, grają on, on daje taką dodatkową satysfakcję Tutaj przede wszystkim, wiesz, chcesz uciec jak najdalej od jakiegoś zabiega, który cię goni i, i, wiesz, nie zależy się na tym, czy to robisz jakoś tak pięknie, czy to jakoś płynnie jest i tak dalej. Nie, widzisz krawędź, odbijasz się, wskaczesz, łapiesz się i tak dalej. Nie ma biegania po ścianach. Takiego jak na przykład jest Titanfall. Znaczy jest, Agro, jest tak, potem który, który... skill, który to umożliwia. Tak, jest o, on. ale on jest czyli bardzo późno. Ten... Aha, znaczy no, jednak, bo tego bym mi wiesz, po prostu wbiec sobie na jakąś ścianę, odbić się i tak dalej, bo Titanfall to jest świetnie zrobione. Wiesz, ta możliwość, wiesz, odbijać się od jednej ściany, od drugiej ściany i właściwie możesz bardzo szybko na jakieś większe budynki wejść, no, w, w, w, w, w, no, w łamku sekund. No tutaj to, to, to podróżowanie na początku było takie dosyć do no, rozwijam ten parkur, więc to jest przyjemniejsze, ale w momencie, kiedy nauczyłem się w ogóle walczyć, wiesz, uciekać, uniki robić, bo to, nie, bo to jest takie dosyć zręcznościowe. To jest mega zręcznościowe, ta, ta, ta, ta, ta, ta. bo tam jest atak jednym guzikiem tak naprawdę. No tak, Dopiero no potem, bo jak się po rozwijasz, te skier dochodzą, które pozwalają Tobie robić też więcej, ale, ale początkowo to jest naciśnięcie. No tak, no, tak, no to ja, ja jestem na etapie, że zdobyłem tą umiejętność, która pozwala Ci uderzać mocniej i to jest mhm. taki dużych, zachący cios, tylko też trzeba po prostu nauczyć się wymierzyć w, w, w odpowiednim momencie go użyć, bo on jest wolny, yy, trzeba trafić i tak dalej, ale no ja już jestem naprawdę w, w, tak tego słowa, na, na tym etapie, że ta walka zaczęła mi się podobać. Że na początku po prostu nie mogłem, jak gdzieś mnie zaatakowały jakieś zębiaki, czy jakaś grupa, szczególnie tych, tych, tych ludzi, tych, tych złych, co do ciebie strzelają nawet czasami, to po prostu wkurzałem się, szybko ginąłem i nie, nie, nie miałem przyjemności konfrontowania powiedzmy, czy na jakiejś większej grupy zębiaków, czy jakichś tych. Później, kiedy na przykład y, poznaję ten smak tej takiej walki, jak na przykład y, w tych wyzwaniach się pojawia, czyli dostajesz taką maczetę, którą po prostu kroisz tych zombiaków na, na plasterki, tak, odcinasz im kończone y, i to wszystko jest po prostu taki, jesteś jak jak, jak jak jakiś, jakiś kombajn, który przechodzi przed nie, no to zaczyna się już, wiesz, ta, ta, taka, taka większa przyjemność. Wiesz, najbardziej oczywiście podobają mi się takie pojedynki, gdzie tu muszę odskoczyć, tu, tu gdzieś mnie paruje przeciwnik. Uderzenie, więc no to, jest, to jest coś wiesz, ja ciekawego. coś. ja pod koniec gry, jeszcze zanim skończyłem, ale już tak tam, przez to, że robiłem dużo tych questów pobocznych, to miałem broń taką mniej więcej na damać typu 600-700. Wiesz, proszę, to z taką maczetą to wbiegasz na plac, gdzie stoi 30 ząbiaków, bieg... po prostu machasz na lewo i na prawo i tylko idziesz do przodu. No to jest, ale to jest, to jest element, który na początku wydawał mi się, że w ogóle będzie, będzie bardzo słaby, ale z czasem jakby Rozumiem, że to, to drzewko umiejętności wprowadza te, te, te, te nowe, nowe elementy do tej rozrywki, które no, sprawiają, że rzeczywiście jest teraz jest przyjemny. A jak to odnosisz I, do twojej ulubionej gry, czyli do The Island? Właśnie w The Island tam miałeś jednak ten taki z, z, z tych zombich zupełnie innych jednak. Tutaj, tutaj też są wolne, wolne zombie, ale tam jakoś to, to, to walczenie tym, tym systemem analogowym powodowało, że mogłeś po prostu... Z, spokojnie, nie czułeś takiego, przynajmniej do, do momentu, gdzie, aż, aż, aż dojść do miasta, gdzie jednak no, ta gra zamieniała bardziej w strzelaninę niż, niż w, w taki, taki, te, te, takie zabijanie zombich jakimiś tam maczetami, młotami itd. tak Ona była spokojniejsza. To ja to tak odbierałem. Chociaż to może być też taka pamięć, no, nie? tak mi się wydaje. Tutaj jest wszystko dynamiczniejsze przez to, że ten to, to nasz herbatnik jest po prostu szybki, skacze, porusza się no, jak, jak Spiderman czasami, no oczywiście bez, bez, bez tej tej linki, więc jest, jest inna dynamika z mnie rozgrywki. Tak, no to dochodzi <laughs> później linka, no proszę. No, jest, ta, proszę linka, przebiciel... ta linka później jest taka w stylu tej linki z Batmana, z, z Arkham City. Tak. Taki, taki, tak, taki do podczepiania się i podciągniania. Albo z Just Cause, o. Tak, ja traktuję Dying Lightu, troszeczkę jak For Cry'a, tylko z ząbiakami. Mam to miasto, mam dużo zadań, jest mnóstwo zadań właśnie tych pobocznych, jest, jest, czasami jest zatrzęsienie i na początku tak starają się brać je wszystkie, bo y, ja mam taką zasadę, że jak gram w, w taką grę RPG, to koncentruję się na głównym zadaniu, ten główny quest jest najważniejszy, ale oczywiście biorę te inne mniejsze questy, ale ja nie, nie, nie czytam ich, nie zagłębiam się w nie, żeby one mi nie psuły, nie wytrącały mnie z rytmu tego, tego głównego zadania, po co ja tam jestem ja je robię na zasadzie, okej, okay, biorę te kwestie i później jak mi się pojawia jakaś opcja, że jestem blisko jakiegoś kwestii, i mogę go zrobić, tego robię. Czyli jakby robię to wszystko przy okazji. I, i, i nie my tutaj się to na tyle sprawdza, że po prostu nie widzę jakiegoś takiego większego sensu robienia tych innych takich pierdółek w, one, one są tylko chyba po to, żeby właśnie zrobić to doświadczenie szybciej, żeby się rozwinąć do jakiegoś poziomu, zanim gra się skończy, być właśnie takim mocarnym killerem, bo y, cały ten świat, wiesz, to cała ta intryga, no nie, że ty jesteś takim potrójnym szpiegiem, no nie, bo wysłać cię jedna organizacja i działasz dla jednej, y, później musisz iść i, i działać i wykonywać zadania dla wroga i jeszcze jednocześnie, wiesz, ta konspiracja ta, cały czas, wiesz, i to twoje sumienie, które się w końcu pojawia, bo, bo, bo okazuje się, że że nie podoba ci się, co się dzieje, zaczynasz właśnie współczuć tym ludziom, z tą są historią w tym mieście. I generalnie ze światem przedstawionym największy problem dla mnie jest taki, że nie możesz zacząć stukać w tą górną warstwę. Bo jak akceptujesz to wszystko, co gra tutaj przedstawia i nie zastanawiasz się nad tym w żaden głębszy sposób, to jest spoko. Ale jak zaczynasz myśleć o tym, czy to, co tam się dzieje, oczywiście w realiach świata ogarniętego armagedonem zombie, jest tak. prawdopodobne. Ja pamiętam, to jest kompletna bzdura i kompletny szczegół, ale on mnie strasznie zirytował. W którymś momencie trafiasz do placówki, która jest zamknięta od początku epidemii, czyli tamta kilka miesięcy. No i mm -hmm. jeżeli już to zauważyłeś, to zombiaki są te takie zwykłe wolne zombiaki i są te takie szybkie zombiaki. Te szybkie zombiaki są szybkie, dlatego że one są dopiero co zarażone. Czyli mają jeszcze normalną ludzkie cechy. Dlatego one są takie szybkie. To, że jest wyraźnie no tak. wytłumaczone, że to są wirale i oni po prostu dopiero co stali się zombiakami, więc są jak ludzie mówią, błagają, litość czasem biegają i są agresywni. No więc, jeżeli trafisz do placówki, która jest odcięta od świata od kilku miesięcy, to tam powinny być tylko i wyłącznie zwykłe w największym stanie rozkładu zombiaki. A jest od groma tych wirali. Wiem, że to jest czyste czepialstwo, bo pod koniec gry, jeżeli miałbyś lokację, w której byłyby tylko najostwiejsze zombiaki, to nie byłoby żadnych problemów z nią mm -hmm. i musiały być te virale, bo one są trudniejsze. No ale tam jest dużo takich rzeczy, do których jeżeli zaczynasz się nad tym zastanawiać i zaczynasz rozkładać to w konwencji gry, to można się do tego przypieprzać. A ta hmm. główna znaczy tak, historia to jest też bardzo... jest taka, że... No. Wiesz, ja, ja jak wiesz, ten sam fakt, dlaczego tam jesteś i tak dalej, wiesz, ta kwestia tego pliku, który musisz odzyskać. To rozdyskać. magiczne radio, które jest w stanie przebić się przez wojskową blokadę. Tak No tak, tylko musisz po prostu wejść na jakieś wysokie punkty. W ogóle to jest na początku, jak, jak, jak miałem to, że muszę gdzieś tam wejść i skontaktować się z, z GRC, czy jak oni się tam nazywają, czy GDC. W każdym razie sama koncepcja, no nie, że muszę się gdzieś spiąć, żeby to ono zaczęło odbierać, no nie wiem, to było takie dziwne, ale z, z drugiej strony, no, w, tak jak mówię, no, głównie chodzi o to, żebyś tam po prostu w tym świecie y, poszalał trochę, żebyś z tymi zębykami y, tu powalczył, no nie? Ale jednocześnie y, zastanawiam się, ile będzie... Bo jest parę tych wież, takich słynnych, ala la Far wież, po których musisz się wspinać. I muszę przyznać, że, że podoba mi się, t, y, że one są jakby na dwóch poziomach. Znaczy, chodzi o to, że wspinasz się na tą wieżę, jest dosyć trudno, ale do tego momentu, w którym musisz się wspiąć, żeby coś na niej zrobić, tam coś uruchomić, czy coś tam, nadejść komunikat, no cokolwiek, ale masz jeszcze jakąś dodatkową, taką, że jeszcze jak coś na sam czubek wejdzie, na przykład coś może być ukryte, jakaś znajdźka i tak dalej, no to to już nie jest proste. I, i jest taki, taki dodatkowy element, taki element dla ciebie, jeśli chcesz się tam sprawdzić, bo. No, no, musi być coś więcej w tej grze, tak? Że to nie może być tylko tak, wiesz, siekanie tych zombie i tak dalej, bo nawet teraz pojawiła się informacja, nie wiem, czy, czy, czy teraz, czy czy, czy, wczoraj, czy że, będzie. Tak, że wchodzi trudniej, Ja nie, nie sądzę, żeby ta gra była trudniejsza, bo ona może być taki problem jak z Wiedźminem było, y, że y, drugim, że na początku było trudno, dlatego, że Wiedźmin nie miał żadnych umiejętności, nie miał nic, a później, jak miałeś większe doświadczenie, a im więcej Wiedźmin miał tej, tej magii swojej, tak, lepszej broni, no to walka stanowiła już taki, coś takiego nudnego, bo nie było wyzwania. A trafiłeś na jakąś strefę kwarantanny? Wiesz, znaczy, to są nie, takie no, jakby nauczy... oddzielne instancje, w które po prostu odpala się oddzielny etap, gdzie musisz coś zrobić o. albo dojść do drugiego miejsca na czas i punktowane, i oceniające Jestem zazwyczaj masa zombiaków, to jedno, a czy. Znaczy, ale to nie wyzwania. Mówisz, nie, nie, to nie jest wyzwania. tak, że, że podchodzisz do drzwi i tam jest napisane, u, to jest strefa kwarantanny, poziom trudności, taki, i i tam w Aha. niej trzeba zrobić to czy tamto. A to nie, to nie widziałem, bo ja widziałem te wyzwania, te wyzwania są ciekawe, bo tam jeszcze wprowadzałem, wiesz, jedno to są na, na zasadzie takiej. że... zabić 100 w 10 sekund. Ja mam dłuższego, tak, to, a chcesz, to, to mi to udowodni, bierz maczetę. Jest jeden koleś, który jest jakimś filmowcem, tak. który kręci tak, filmy tak, zombie tak, tak, tak, tak. i. I taniej jest, prawda, robić to tutaj w tym mieście, niż, niż, e, prawda, mieć tam charakteryzatorów i tak dalej. No, wiesz, to jest dużo takich, takich elementów, w, powiedzmy, z, z, z, z troszczaka. A go już multi? Ale, nie, jeszcze nie, jeszcze właśnie nie, bo, no, i mi w w sposób... takie mini Wolf. Bo tam też jest tak, no, i... właśnie, gdzie, jak to się nazywa, nieproporcjonalnego hmm. gameplayu? Tak. Ale jedno jest pewne, że to jest gra, która, która, która jest po prostu w całości postawiona na rozgrywkę, ta, ta fabuła tam jest, oczywiście są, są postacie, które, które możesz współczuć, które, które możesz lubić. Ja gram z, z polską wersją językową i ona jest całkiem, całkiem przyjemnie zrobiona, bo to nie jest zawsze pewnik, że polska gra musi mieć dobrą polską wersję językową. Tak, bo, bo, bo gdzieś na to idzie najpierw świat, to, to, jest, to jest wersja sport, tłumaczona z angielskiego na polski, dopiero wszystko zrobione, ale to jest całkiem przyjemnie się, y, y, się gra. Nie, nie, nie masz nie irytują cię postacie. Nie ma jakichś tam y, przekleństw, które się zapętlają, czy jakichś tam dźwięków, czy jakichś rozmów. Jedynie co, co zauważyłem, to jest to, że niektóre postacie śmiesznie wyglądają, że niektóre y, wygląd niektórych ludzi jest y, w kilku miejscach wykorzystany wiesz, taka charakterystyczna, cieniutka brudka ala George Michael, nie? Jak widzisz jednego gościa takiego i później pięć minut dalej widzisz jego brata Pyszniaka. Czyli zombiaki są no potwornie jest... powtarzalne. Zombiaków to jest chyba sześć modeli albo siedem. Tak, ale ja się przyzwyczaję do tego, że po prostu te, te one wyglądają po to zombiaki, tak potwornie, tak. że ja nie chcę się im przyglądać, tak? I, i w, w, no, wiesz, dochodzą te różne rodzaje zombiaków, tak? Czyli tych takich e, potężnych bestii, które trochę mi przypominają tych, tak, tych katów z Resident Evil. Czyli miałeś największego ja zombiaka. Myślałem, tak, że ja myślałem, że w ogóle go nie pokonam, nie? Że to jest w ogóle taki koleś, który, który ja mogę sobie do niego podchodzić i on będzie się od niego odbiał, wiesz, moje ciosy jak, nie wiem, jak ziarka ryżu. Ale, Ale jeszcze się tak walczyć, że. Jeżeli szukasz znajdziek, to niektóre z nich są w stanie sobie pomóc w hmm. walce, bo jedną ze znajdziek jest jakiś tam pamiętnik generała, czy tam pułkownika, czy kogoś innego, i on tam hmm. opisuje właśnie metodę na walki z poszczególnymi ząbiakami I hmm. ten, o którym mówisz, wielki bydlak z wielką pałą, bo oni zazwyczaj mają taki wyrwany kawałek betonu, hmm. albo jakiś młot, jest super wrażliwy na ogień. Jak go obrzucisz benzyną hmm. i podpalisz, to oginie w chwilę no moment. Proszę. No proszę to muszę, muszę zacząć uh, wykorzystać. Kraftować tylko... podpałkę do grilla. Tak, tylko mało... mało. Na razie moje kraftowanie wygląda tak, że okej, okay, petardy I apteczki. Wytrychy <grym> i aptecz apteczki, tak. I jeszcze nie spotkałem się z... Chociaż nie, musiałbym sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie, nie widziałem żadnego upgrade'u do Czyli znaczy, Głównie zakwesty, questy. Ja znaczy nie, po pierwsze znajdujesz tam na mapie w wielu miejscach, ale takie lepszejsze to są zakwesty. Aha, to muszę sprawdzić. No i broń palna nawet całkiem nie działa, tylko też udało mi się znaleźć tylko jeden karabin chyba tylko, nie wiem, miałem 11 naboi i w całej grze, mega skutecznie. w absolutnie całej grze są dwa karabiny, jest Police Rifle Aha. i Military Rifle i chyba trzy pistolety, z czego jeden jest specjalny z Questa, i jeden niemiecki pistolet i drugi amerykański pistolet. No, ale w tej grze jednak strzela się bardzo rzadko. No, co? Strzela się bardzo e, fajnie, bo jest później malutka. tam będziesz walczył strzelając się z pewnymi panami i mhm. to strzelanie jest bardzo fajne. Ja byłem zaskoczony. Ale masz, masz więcej naboi, bo no, to jest... No, walczysz to jest, z gośmi, którzy to, to strzelają, to więc zabijając jak... ich podnosisz naboje. I się czuje jak w, jak w Stokerze albo w Metrze, wiesz, bardziej w Metrze, że, że po prostu każdy ten nabój, to na przykład, nie wiem, mógłbym sobie coś za to kupić, no, tak, butelka tak, wody, czy coś tak, takiego, prawda. że mi szkoda. Czyli nigdy tym, nie będziesz ale... miał full tych naboi, zawsze będzie kombinowanie. Ale nie, no powiem tak, że Dying Light mi się podoba na tym etapie, na którym jestem i jeśli e, coś się zmieni, to na pewno jeszcze wrócę i, i albo wyleję dam wiadro żółci, albo nie. polecę, więc e, no, tyle mam do, do powiedzenia na razie na Dying Light. No, To jest na pewno gra, wpływ na przykład do, do The Order, które m, grałem e, tydzień temu, w rzeczywiście jest najważniejsza rozgrywka, że tam nie ma co oglądać, nie ma filmu. Tylko jest... jest tam. Ehm, co tam panowie jeszcze graliście? Nie Cool done. No Dior e, grałem. Przeszedłem Dior no, do. Ale, ale nie, wiem, Jestem czy, czy, zadowolony. nie wiem, czy będziemy wchodzić w tą dyskusję. Nie, chyba nie, bo to już jest taki jest rozwałkowany temat. Coś jeszcze? Przecież co zacząłem grać w Scream Ride. To jest ekskluzyw na Xboxa 360 i Xbox One. Nie wiem, czy to wyjdzie na peceta. Robią to panowie z firmy Frontier, którzy robili wszystkie tycoony, Roller Rollercoaster, Tycoon i całą resztę. Jest to gra, która składa się z trzech elementów. Po pierwsze, jest gra po polsku, więc będę mówił po polsku. Tryb jeźdźca krzyku, który polega na tym, że sterujesz kolejką górską, to się w ogóle... Gdzie, tak, to się w ogóle dzieje w jakimś takim klimacie, niedaleka przyszłość, utopia, gdzie wszyscy ludzie uwielbiają krzyczeć i szaleć na właśnie różnych takich dosyć ekstremalnych parkach rozrywki, a wszystko to jest sprawdzane przez grupę naukowców czy robotów, cholera wie kogo, którzy testują, jak to tam się sprawdza i co podnosi najbardziej adrenalinę. I w ogóle chyba główną fabułą jest to, że to ma być przygotowanie do wysyłki ludzi na drugi koniec galaktyki. Tylko ci, którzy będą największe znosili przeciążenie jakieś ekstremalne jazdy, plus ci, którzy najlepiej będą zarządzali tymi kolejkami. Tam po prostu. No, ale to nieważne. Fabuła no, jest absolutnie pomijalna. Wycieczka na Marsa. Tak, pierwsza, a propos Mars One, pierwsza, yy, pierwsza część gry, czy tam pierwszy stryp polega na tym, że starujemy sobie kolejką, po prostu musimy w odpowiednim momencie włączać turbo, w odpowiednim momencie naciskać wychylenie, tam przeskoki, no taka czysta arcade'ówka. Ja nawet... A jak się jak się pisze tutaj gry? Scream Ride? Tak, tak po Scream nie? Ride. Krzycząca jazda, czy też jakkolwiek to A, jest. Ride. ride. Tak, okay. tak, tak, tak. Okay. I ona jest bardzo kolorowa, jest ładna, jest przyjemna. Im później gramy, tym jest ciężej i trudniej, bo potem pod końcowe etapy to jest jakaś masakra z, z tym, żeby... Znaczy, bardzo... Nie tyle bardzo. W miarę łatwo jesteś w stanie przejechać sobie ten tor po prostu od początku do końca, ale cholernie trudno wyżułować tam jakiś niezły wynik, no bo wszystko jest oceniane. To, jak długo jedziesz na dwóch kółkach, to, jak ci się udaje turbo zbierać, to, jak ci się prędkość tak. udaje. No, generalnie teoria jest taka, że musisz przejechać tak, żeby ludzie jak najbardziej wrzeszczeli. I hmm. jeśli uda ci się hmm. to zrobić dobrze, to wtedy dostajesz dużo punktów. Ale sobie ja chyba słyszałem coś o tej grze, bo teraz jak sobie zobaczyłem parę zdjęć, że to jest gra, która właśnie jeden etap to jest czy tam jedna część to jest w ogóle zupełnie taki roller coaster. Tak, to ci jedziesz po prostu kolejny, a, a druga część, część to są tak, Angry Birds. W, to jest w trójwymiarze ciekawe. masz kulkę, którą walisz w budynki, różne rodzaje tych kulek, rozrzucające się, sterujące trampoliny, jakieś dodatkowe zadania. No, bardzo rozbudowane, Angry Birds. A to jest, to jest taka gra z, z, z, tego, z, z tego arcade? Nie, to, to z arcade? wychodzi w pudełku. Wychodzi też cyfrowo. Wiem, że Grand sprzedaje to za 150 zł. E, no, czy tak, nie jest to tak nie tak jest duże i nie dużo Nie ta gra zbiera bardzo dobrą cenę, bo na metakrytyku ma chyba tam 70, czy tam ponad 70, widziałem kilka, usamek, siódemek, 7-8. Ale to jest strasznie specyficzna gra. Mi ona bardzo podeszła, bo ja uwielbiałem Roller Coaster Tycon, natomiast jeżeli ktoś kompletnie tego nie czuje, albo nie lubi, ten pierwszy tryb to jest czysty arcade. Nie ma tam żadnego sensu, oprócz tego, żeby jak najlepszy wynik osiągnąć, jak najlepiej sobie celować w turbo i z jak największą prędkością mieć. Tam nie ma żadnej ukrytej ale tam masz te różne tryby, na przykład możesz patrzeć z zewnątrz, czy możesz kamerę patrzeć z widoku kamerę. W, właśnie takiego pasażera. Tak, tak. Yy, no, natomiast... Kurde. No to do tego, wiesz, dokupujesz, wiesz, nie hololensy, <grym> tylko tego... właśnie HIVę, no. VIWę i, i ten. Więc... I masz po prostu zabawę. Tak, to jest pierwszy tryb, drugi tryb to są grybersy i, i te, te budowle wszystkie się ładnie rozwalają, tam jakieś kombinacje, że jak odpowiednio rzucisz tą kulą, to ona trafia w, w eksplozji, w te w beczki, które eksplodują, no a tam rozbudowane grybersy, a trzeci tryb polega na, on się nazywa trybem inżyniera i masz planszę, musisz zbudować kolejkę górską, czasami tylko jej fragment czasami całą od początku do końca kółko w ten sposób, żeby osiągnąć jakie konkretne wyniki, czyli na przykład żeby ludzie tam odpowiednio mocno krzyczeli albo żeby ta kolejka wypadając z trasy odpowiednio dużo zniszczeń zrobiła w otoczeniu albo żeby, nie wiem, na przykład były przeciążenia mocne albo żeby ona na odpowiednią wysokość poleciała no i oprócz tego jest Ciekawe, jeszcze tryb, promuję. tryb e, <grymne> piaskownicy, gdzie po prostu sobie budujesz kolejeczkę. I tak, mi ta gra niesamowicie podoszła. Spędziłem już kilka długi... Już tam, ten, ten tryb jeść krzyku, jakkolwiek głupio to brzmi, prawie skończyłem. Pod koniec jest naprawdę trudno. E, Pozostało mi się tylko trochę bawiłem i to jest świetny tytuł dla bardzo wąskiego grupy a, odbiorców. A ty, ja mam tylko jedno pytanie na zakończenie czy w tej grze zaimplementowanej sposób? Nie, powiem? nie zauważyłem tego, chyba nie. Aha, z nie. Z tego co widzę, to recenzje są was, podzielone tak mówię. swoją drogą. Znaczy na przykład na poligonie są strasznie z tego zadowoleni z tej gry I tu jest praktycznie 8,5 na 10. Natomiast na przykład taki Eurogamer twierdzi, że to jest, że to jest takie półgry w zasadzie. To jest... No też za półceny. No, w sumie to, tak. Polygon sumie jest tak. zadowolony. Więc, yy... Polygon jest zadowolony, bo nie ma tam gender issues. <głos> A, są gender issues. Wiesz, <głos> wiesz, Polygon to widział gender issues w tej, w Bayonnecie, więc ja z nimi nie rozmawiam na ten temat. <głos> Słuchajcie, jest jedna scenka, jak, bo jak kończysz etap, to się odpala taka animacja. Tam w ogóle ta gra się stara silić na bycie zabawną, bo narratorem całości jest... Yy sztuczna inteligencja, która bardzo by chciała być glados, tak, bardzo mocno by chciała być glados i mówi, nie nie, na przykład, no tak średniej wychodzi, jak rozwalisz jakieś budynki w, w ładny sposób, to ona mówi, hm, widzę, że ta cecha niszcząca dla twojego gatunku jest typowa, rób tak dalej, świetnie ci idzie, ha, ha. <grym> tak, dokładnie, więc mówię, ona bardzo stara się być glados, z dwa czy trzy razy nawet się uśmiechnąłem z tych tekstów, ale generalnie... Proszę takiego ponuraka jak ciebie <grym rozbawić. Tak. <grym> Tak, tak, tak. Więc, oryginalny tekst. A propos poligonu, e, dygresja. No, nie da się wejść na przykład do poligon, nie znaleźć jakiegoś ciekawego nagłówka. Wiesz, tak od razu. The game industry is wrong about kids, gaming and gender. No, wyniki no, ankiety, łasko. No, aha. To jest, nie się. Bo to, jest, to jest ciekawe, że to jest chyba... Dopóki chyba nie było poligonu, nikt tak na... na, na nie... nie, nie nie wiercił takich dziur, wiesz, w tej, w tej, tej naszej, naszej męskiej, nie? nie no to Zobawi. raczej od czasów Gamergate, wiesz, jest, taki, jest mhm. teraz taki, taka moda na to, żeby być takim wywrotowym i. O, i teraz, to, to trochę jest bez i sensu. Raczej, no, raczej, takim... Nie, to raczej tak, nie, i na tym, i na Eurogamerze, i na Gamasu no wiadomo, i na tym, i na Poligonie też się pojawiają takie rzeczy. Natomiast ja Poligona nie szanuję, jakby za inne rzeczy. To to akurat mnie przeszkadza specjalnie. To, natomiast mnie raczej przeszkadza to. Znaczy, oczywiście mogę tego nie oglądać, ale ale mam również kanały tych, tych serwisów na YouTube, między innymi. Aha. I powiem Wam, że odkąd w zasadzie formuła let's playów i takich relacji w formie wideo mm -hmm. zadomowiła się na stałe, również właśnie w tych większych serwisach, to ja straciłem bardzo dużo szacunku do ludzi, którzy prowadzą te serwisy, bo dopóki oni pisali, to było tak. całkiem nieźle. Natomiast... Bo okazało się, że mieli redakcję, ktoś wpatrzył, ktoś co oni napisali, że to było jakby e, przeredagowane. Tak, no, że tak, Nie, szedł tak prosto. to, to, to tylko... po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że też popularność e, przynajmniej jednego, na, m, chyba najpopularniejszego youtubera growego, czyli PewDiePie'a, sprawiła, że wszyscy wszystkim się wydaje, albo wydawało. Trzeba się wygupiać. E, tak, że trzeba, że trzeba się wygupiać, bo to może się uszknie coś z tych 14 milionów rocznie, które ten chłopiec zarabia. Najpopularniejszym youtuberem, tak ogólnie, nie tylko growym? E, no, no. Ja bym bardzo chętnie zobaczył wiesz, przejście w ogóle scenę właśnie, nie wiem, audio, wideo y, internetu, tak, że, że nagle wszystko jest właśnie YouTube i, i, i y, nie wiem, ewentualnie podcasty, chociaż podcasty to, to, to nadal to jest to nisza. To jest nisza, niszy. Antyweb ale, nie ale... wiecie, ale zrobił teraz wielką zmianę od pewnego czasu z przejściem do Antywebu e... oj, nie będę mówił z głowy. Bo się w każdym razie Antyweb teraz stawia bardzo mocno na wideo i większość, Aha. jak artykułów wchodzisz tam, to nie ma tekstu, tylko jest filmik kilku minut no, co mnie doprowadza to do, do szału. Bo jak ja chcę szybko przeczytać o tym, Ech. że jakiś serwis został zamknięty, to po prostu chcę, wiesz, przelecieć wzrok... ja dużo szybciej no, czytam, nie no, są niż będę słuchał. Są newsy i newsy. Jakieś tam podsumowania tygodnia mogą być wideo, ale generalnie wszystkie jakieś tam... Yy, Recenzje w, nie wiem, nowych telefonów, nowych zegarków, smartwatch i tak dalej, czy ewentualnie gier. To ja myślę, że najrzostniejszym jest jednak pójście w wideo. Tylko, Czekaj, recenzje, dlatego, że... recenzje telefonu czy tabletu jak najbardziej, bo to się sprawdza. Ale felieton, który jest tylko w formie wideo, a który równie dobrze mógłby zostać spisany. Ale felieton czytany przez przyjemny głos lektora no to jednak jest To nie jest felieton jednak, czytany przez przyjemny głos lektora, felieton, który opowiada do kamery na zasadzie vloga redaktor. No nie, no dopóki to nie jest czytane przez Iwona y, 2.0 czy coś takiego, no to jeszcze nie... No nie wiem. Nie, ale no musi być tam... Tomasz Knapik, bo inaczej to przecież... Tak. Ale Tomasz Knapik ma taki głos, że jak go w radiu słyszę, to jeszcze on jeszcze jakoś taki bardziej podkręcony ma głos, bardziej niż w niż, telewizji. No bo tam zawsze basy prawdę, są takie to jest konkretna nie? Natomiast w tak. telewizji tego jest troszkę... On jest tak. Raczej to ale rejestra. mi się wydaje, że Tomasz Knapik jest robotem, bo Uch. to jest niemożliwe, Tomasz żeby... Tomasz Knapik ta taki taki papierosów, że ma dzięki temu taki głos. No, fenomenalnej, no, po prostu fenomenalnej. Tak oto doszliśmy od YouTube'a przez Speedupaya do Tomasza Napika. I, I będziemy musieli zakończyć na tym. Myślę, że niestety nic nie zrobimy z tym. Możemy tylko obserwować biernie, co się dzieje z tym. No nie cieszy prawda to, że, że w wielkie serwisy zamiast generować trendy, pokazywać w którym kierunku iść, to zaczynają prawda, ja nie wiem, jakieś wzorce kopiować z, z YouTube'a. Jakby YouTube na, na innej zasadzie powstał i trochę i... no, to jest dziwne. No, ale nadzieję, z drugiej że... strony tak naprawdę jesteśmy zaskoczeni. Przecież to taka sytuacja trwa w zasadzie od lat. Znaczy Nigdy nie było tak, żeby któreś serwisy promowały jakieś takie wybitne trendy. Poza takimi, nie wiem, no, jeśli to nie jest serwis wybitnie specjalistyczny adresowany właśnie na przykład do deweloperów, no to tam nie będzie, tam nie będzie jakiegoś super wybitnego poziomu o grach. To się, to się będzie tak... Troszkę no, szum organizować te duże serwisy, bo one będą tak ogólnieć. To, co się dzieje, to serwisy, które tak naprawdę nie są nastawione na zarobek, a w cudzysłowie blogi poszczególnych autorów są w stanie generować bardzo interesujące treści. Tak, tak, tak, tak. Tylko to, na przykład to, trzeba... co Aldian Chmielasz robi. Na przykład, tak, to jest fajne. To jest bardzo ciekawe, tylko że to nie jest jego źródło zarobku, a to jest po prostu coś, co robi przy okazji. Okej, okay, może podnosi jakąś tam swoją świadomość tego, kim on jest, bo ludzie kojarzyli ja trenach z takimi rzeczami również, ale nigdy GameSpot tak nie będzie wyglądał, że będziesz miał serię interesujących farietonów na różne tematy. Zawsze to będzie wideo ale newsy. Było, wiesz. No ale świat się zmienił, niestety mówię, no. Internet idzie do przodu, ja nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć, jaki jest sens Twitcha. Dla mnie wizja tego, że miałbym siedzieć przed laptopem i patrzeć, jak ktoś gra w grę, i w międzyczasie sam mogę zagrać tę grę, albo wiele innych to nie jest to, kompletnie.. To nie do końca, jest, wiesz co? bo ja, ja na przykład. Mnie się to sam, zmienia, sam, sam nie oglądam, ale, ale no, znam osobiście osoby, które przychodzą. Tak. Stary model, nie, że przychodziłeś z domu po pracy, zakładałeś kapcie, siadałeś na fotelu, włączałeś telewizor, ten telewizor grał. Czy go oglądasz, czy nie, ale on sobie leciał, nie? I tak jest z Twitchem. Ty włączasz tego Twitcha i czy, czy grasz, znaczy, czy, czy nawet oglądasz, czy nie, to słuchasz tam i, i niektórzy mówią, że. No, ja oglądam dla, dla tych osób, które tam rozmawiają sobie o różnych rzeczach, nie? Bo to jest forma tam takiego radia. I nie wiem, że okej, okay, oglądam na przykład tylko kanał e, Riota, nie, tam League of Legends, bo tam bardzo często pojawiają się jakieś ciekawe, interesujące rozgrywki z zawodów. Tam w ogóle to jest strasznie rozbudowane, więc to jest. Twitch po prostu zastąpił telewizję edukacyjną. tylko Bez edukacji, ale, ale została, został ten element telewizji, gdzie po prostu po prostu musisz oglądać, musisz, znaczy nie musisz, w sensie. Oglądasz, bo chcesz i to jest, no to jest taka treść, że ona jest prawda podpasowana pod to, co, co lubisz. Aż lubisz grę, no to, to je oglądasz. No. My jesteśmy tej starej daty, że my jeszcze w... gramy w grę, nie oglądamy. Wolimy, wolimy grać w gry niż oglądać gry, ale no to pokolenie, które jest powiedzmy to 10-20 lat młodsze od nas, no to oni, oni zdecydowanie wolą na przykład popatrzeć, jak ktoś gra na przykład w Minecrafta niż, niż czasami samemu wejść, nie? Bo być może, nie wiem, wiedzą, że na przykład zbyt wiele czasu im by zajęło zrobienie czegoś takiego, a chcą na przykład zobaczyć. Ale ja mam ja na przykład to, to samo z taką, no to jest oczywiście dosyć niszowy przykład, bo ja na przykład, bo ja bardzo lubię serię TIF, jak wiecie, generalnie z kradanki. Tak. Ja na przykład oglądam stale kanał Kolesia, który przechodzi fan misję do TIFO. Jak wiecie, to i pierwsza, i druga część to już są strasznie leciwe tytuły. Mm. Dostępne wyłącznie na klawiaturze i na myszce. Ja na przykład lubię sobie poglądać tego, tego gościa, który się strasznie przy tym wygłupia. Nie, najczęściej to nie są jakieś super śmieszne żarty, ale mogę sobie... Jestem na przykład na bieżąco ze wszystkimi tak. fanemisjami wydawanymi do, i do jedynki, Aha. i do dwójki. ale Natomiast ja absolutnie w nie, nie gram. Po prostu nie chcesz nie chcesz się irytować, ale chcesz zobaczyć, jak. jak to, ma... to wygląda? Zobaczy, zobaczyć, kto coś nowego stworzył, tak? Być w miarę na bieżąco. Ale to jest bardzo tematyczne, założenie. No tak, jest... tak, to jest bardzo specjalne. Nie oglądasz w kółko powiedzmy tych samych rzeczy, tylko jak już raz obejrzysz tę jedną fan misję mm. zaprezentowaną przez człowieka, to na przykład nie oglądasz później jakiś, nie wiem, jak inny się gra w tym samym nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to nie, nie, nie, nie, nie, tak, raz, zasadzie, jeszcze, jeszcze jeszcze tak jak ludzie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, no, tak oglądanie ja igier jak Game of Legends niestety... to, to... Ja nie, nie, nigdy nie mam takiej potrzeby. Może mam za mało czasu po prostu wolnego no i tak, ale... za dużo rzeczy I... zazwyczaj to robię nie tak Rozumiesz, ale to też jest też taka też ma mniej z, e, wspólnego z, z, z grami. Tak, prostu, tak, no to jest idea, oglądanie, no ja to rozumiem, sportu. oczywiście, no tak, tak. No, sportem, możesz być e, zupełnie niewysportowany. Tak, bo to jest trochę tak na takiej interne. serii, że wiesz, że i tak tego nie zrobisz, tak? No co innego w przypadku gry, w którą chcesz rzeczywiście tak. zagrać. natomiast to jest. jest taki sportu takiego, też że... nie tylko, Tak, tylko <laughs> właśnie kwestia jest taka, że e, e, w sporcie masz tą pewność, że, że oglądasz ludzi, którzy grają, e, którzy są przynajmniej na jakimś takim e, profesjonalnym, wysokim poziomie. Wiesz, że że oglądasz coś, no. no, no ale płacisz za wchodzisz... kablówkę. tutaj płacisz za dostęp tak. do internetu tylko. Tak. A nie za YouTube. I, i, i, jeśli, jeśli, trafisz na, na przykład na, na, jakiś świetny mecz StarCraft'a, czy jeśli, czy tam League of Legends, czy Doty i tak dalej, no to, to, to można porównać powiedzmy do jakiegoś wydarzenia sportowego i tak dalej. Dlatego warto czasami, y, przemóć się skusić i zobaczyć, jak grają, y, są jakieś finały, no nie, czy jakieś tam. Teraz chyba, kiedy będzie ten Intel Masters? Za tydzień? Y Albo po, za dwa tygodnie. Więc... Ja, nie, ja nie kompletnie pewno... to nie obchodzi, więc strzelam. Wiem, że w marcu... A tak, ale jakoś takie, wiesz, to, to, to na pewno będą jakieś ciekawe mecze, które będą streamować. I no, wiesz, najciekawsze wy... to będzie wydarzenie do świata polityki, bo tam będzie i Korwin i Viper. Mm. Tak. Viper będzie grał w League of Legends. Nie, czy co... będzie grał w League of Legends, no, ale jungle, chwalili a, się, ten... że będą... A Korwin na, na tankach. Na midzie, hmm? solo na midzie, cokolwiek to znaczyło. Kale, co Piotrze, to jest a tak. wracając do Kier tak już bez refleksji felietonów, jeśli tu uwielbiasz skazanki, to czy grałeś w Styx, Master of Shadows? Jeszcze nie, ale wiem, co to jest i to koniecznie zastanawiałem, spróbuj. Się nawet, zastanawiałem się to nawet To jest na do, jakieś śmieszne pieniądze do złapania, nawet w, tym, w Gamebooku chyba 20 Wiesz, złotych. Ten, mi przeszkadzało tylko jedna rzecz, znaczy trochę konstrukcja świata, że to jest taka platformówka, taka trochę bez wyrazu. To nie ma takiego świata, takiego konkretniejszego, jak na przykład jest w Dishonored. Czy A... tamten, to, to, to wieża i to drzewo, które tam jest, jest nawet całkiem, całkiem okej. Okay. Uh -huh, jeżeli uh -huh. nie przeszkadza tobie klimat lekkiego fantasy, nie, nie, nie, nie, zupełnie to to nie, nie. jest całkiem w porządku. Ta gra Zu ma kilka problemów, ale elementy skradankowe są tylko i wyłącznie dobre. Bo to jest to taka to prawdziwa skradanka z krwi i kości, jak, jak tak drzewiej bywało. Zobaczyć, bo bo, bo notify to już są jednak troszeczkę leciwe. Ostatnio grałem też sporo w te w wirtualne misje do, do MGS-a i drugiego i, ho, ho. i nawet w tym. I nawet do, w tym, jak to się nazywa, w Metal Gear Rising też są, też są wirtualne misje i też tam jest, też są misje skradankowe. I generalnie tak... Znaczy problem z tymi wirtualnymi misjami jest generalnie taki, że tam jest bardzo małe pole do błędu, ale wydaje mi się, że generalnie sam gatunek skradanek jest na tyle trudny, że właśnie najlepiej one się sprawiają, one się najlepiej sprawdzają, w, nie w jakichś realistycznych warunkach. Właśnie może dlatego ten styk sobie jest taki fajny, jak mówisz. Tylko właśnie raczej w takich trochę bardziej sztucznych warunkach bo robienie robienie to wierzyć, że w Splinter salu nie widzą gościa, który siedzi w cieniu no, na przykład no na, na przykład zdecydowanie lepiej kiedy kiedy się to kiedy te korytarze są troszkę bardziej sztuczne, ale na przykład dużo fajniej się je pokonuje bo postać na przykład bierze, bierze się pod uwagę to, że postać nie wiem czy skacze, czy wspina się na taką a taką wysokość i można zrobić na przykład taką tak jak zazwyczaj się robi właśnie w tych wirtualnych misjach, które są to, są to są takie zawody tak naprawdę, tak i te czasy nawet w tym w Metal Gear Rising są początkowo ustawione tak że jak patrzysz, że, że, że za pierwsze miejsce, na przykład, trzeba, um, żeby zdobyć pierwsze miejsce w jakiejś tam, właśnie misji skierunkowej, trzeba przejść coś przez 20 sekund, a ty wiesz, że nie dasz rady zupełnie tego zrobić w czasie krótszym niż na przykład minuta. Um... To są takie, to, to są misje, które są po prostu, to są takie sztuczne konstrukty, które są budowane w taki sposób, żeby właśnie było to poczucie flow, jak to się brzydko mówi, już na tym najwyższym poziomie takiego zgrania z, i z umiejętnościami postaci, i z właściwościami otoczenia. Natomiast ciężko jest to, ciężko jest coś takiego uzyskać właśnie budując jakieś takie światy, które mają stwarzać pozor realizmu. Dlatego, dlatego, dlatego myślę, że się właśnie skuszę na, na Styxa i myślę, że skuszę się jeszcze na, na jedną rzecz, która mi się teraz przypomniała, a mianowicie Pan, który stworzył mój Boże Thomas Was Alone. pracuje teraz nad taką gierką, która się nazywa Volume i ona bardzo przypomina wirtualne misje z MGS-a te, te... ale graficznie też tak, jest tak abstrakcyjna tak, tak, też jest abstrakcyjna, też jest właśnie oparta głównie na, na pokonywanie przestrzeni i, i przeszkód, które mają bo, które, są, które są zarysowane bardzo symbolicznie Także jeśli Piotrze będziesz, jeśli też lubisz no to to, to proponuję się zainteresować bo to chyba ma nawet jakoś niedługo wyjść. Nie pamiętam to chyba tam jakiś był motyw z wizualnym zaznaczaniem tego kiedy cię widać, kiedy cię nie widać. Jest coś tak znaczy ona w ogóle wygląda tak konkretów tak tak tak. tak, tak, tak, tak, tak. Tam ja to pamiętam, tam jakieś roboty chyba były. Ja to widziałem tak, przy okazji tak. jakiejś prezentacji na 3 czy czy coś to. Tak, tam są takie, tam są tam jest dużo takich, dużo takich brył, które się rozsypują w drobny mak. fajnie to wygląda. Tak. Bardzo przyjemnie. I właśnie ona, i ta gra jest wsparta o czystą abstrakcji. I wydaje mi się, że właśnie takie, takie, um, e, takie składanki mogą mieć, zwłaszcza właśnie ze względu na to, że rozwija nam się ładnie sektor Indii, że mogą mieć nawet większe powodzenie niż, niż właśnie takie duże, rozbuchane rzeczy, które muszą sprawiać zawsze jakieś tam pozor realizmu. Tak? Mhm. Ciekawie jestem, jak volume sobie poradzi. Czy, czy, czy, czy od razu... Właśnie, bo Tomasz Musalon. To, to, to była gra, nie wiem, jak, kiedy ona się pojawiła wcześniej na, na PC-tach, ale chyba taki sukces naprawdę osiągnęła wtedy, kiedy pojawiła się na, na konsolach i teraz zastanawiam się, czy volume, to byłaby taka gra, która by zainteresowała konsolowców. No Wydaje mi się, że ona będzie nie. tak czy inaczej, wiesz, podprogramowana pod kontrolery, więc to, więc to raczej Już na 100% reklamowali hmm. albo Xbox, albo PlayStation, ją wrzucili do tej wiesz, indie showcase na, na E3 albo na o. czymś później, bo ja ją kojarzę stąd, tylko i wyłącznie. No, czyli, czyli taki pozytywny e, na koniec akcent. E, dziękuję chłopaki za, za wyjątkowo e, interesującą długą rozmowę. No, jak patrzę na licznik, to normalnie i na godzinę, która jest, to, no, to, to, to, to całkiem na mnie się wyszła. Będziesz mógł z tego zrobić dwie audycje. No, zobaczymy, bo ostatnio właśnie mniej e, montuje bardziej właśnie tylko nad technicznymi elementami pracuję, żeby dźwięk był dobrej jakości, ale tej wszyscy mamy profesjonalne sprzęty do nagrywania dźwięku, no, no. więc ja mam dynamiczny mikrofon Canyon za 15 zł, Piotrek ma pojemnościowy mikrofon, a drugi Piotrek ma też profesjonalny rejestrator dźwięku Zoom, więc no, powinno być wyjątkowo, bo wszystko ładnie słychać, więc Roboty chyba nie będzie zbyt wiele, więc cieszę się, że udało nam się pogadać o tak wielu rzeczach. No, dziękuję Piotkowi Kludankowi. Dziękuję bardzo. Piotrkowi Spchale. A dziękuję również. Wszystkim naszym drogim słuchaczom, że komentują, lubią, polecają nas na Facebooku, na naszej stronie fantasmagiera.net. No, pamiętajcie, żeby zostawić jakiś komentarz o tematy następnego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Żegnam się, ja Dachman. Hej.